Witam, Fantasmagieria pod grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 639. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną są Rafał Ściński, aka Sik. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Cześć Damian, cześć. Dzień dobry. I Juliusz Kamczaski, AK Jules, aka Polska Konika Gier. Witaj, już. Dzień dobry, witam serdecznie panowie. No, powiem wam, że bardzo, bardzo nam się udany ten kwiecień. Okazał, jeśli chodzi o gry. I yy, no, panowie, czy, czy wy uważacie ten kwiecień za, za wyjątkowy, za taki, który, który was czymś zaskoczył? Tak z grubej rury zapytam, zanim wejdziemy w jakieś głębsze dyskusje, w co graliśmy ostatnio, co, co widzieliśmy. Nie wiem, już czy ciebie coś zaskoczyło w tym. W tym eee... Nie, chyba mnie nie że ja tu będę taki bardziej stonowany głos prezentował. Hmm. No, tak jak on, ambasador Marki X-Box w ja Polsce odpowiadając... wiedział o Nie, nie, nie, słuchajcie, żeby było, była jasność, ja, ja podzielam zdanie Juliusza, mnie też nic nie zaskoczyło. Także ja w ogóle... jesteśmy tutaj w tej części grafu niezaskoczonych kwietniem w żaden sposób. Ja mam już grę ja... roku od lutego, więc... <gry> a, ty masz już grę roku... A, w sensie pewnie Monster Hunter. Dokładnie. No ja się przeprosiłem trochę z Monster Hunterem ostatnio i wiesz, i wróciłem. Jednak w sumie to nie jest taka zła gra, jak wam ostatnio pisałem. Natomiast ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że mnie generalnie, to znaczy co do Monster Huntera jestem w stanie zrozumieć, że faktycznie to rzeczywiście może być może być faktycznie gra roku, natomiast Albo to jest rzeczywiście jeden z tych poważnych kandydatów, ale jeśli mówimy o tej grze, o której ja wiem, o której Damian chce zaraz pewnie powiedzieć, to moim zdaniem, wiecie, no w roku, w którym wyjdzie GTA 6 prawdopodobnie, w roku, w którym najprawdopodobniej wyjdzie Ghost of JT, bo już ma datę premiery, wyszedł Monster Hunter. To ja nie wiem, czy. Ta właśnie konkretna gra, ale ten przywilej zostawię Damianowi, to faktycznie będzie gra roku. Ja myślę, że to będzie taka gra roku, jak e, Stellar Blade dla Damiana. <laughs> ale to była gra co? roku do grudnia. Do grudnia to była gra roku. Ale wiesz A co? Później... <laughs> ale ten vibe, taki mroczny vibe, to jest, ja chyba powinienem yy, nie wiem, wrócić do swojej młodości i zobaczyć, czy mm -hmm. nie ma w szafie jakichś czarnych butów, jakichś takich jak to się mówi, takiej gotyckiej got, tak? Jakiś Czarny płaszcz skórzany, tak, tak. Ostatnio, walurowa no, na... koszula, albo jedwabna koszula, mm -hmm. w... wiesz, musisz mieć te dwa guziki odpięte, żeby było widać klatę i, i żeby włos wychodził. Dużo skórzanych Także... pasków, tak, tak, tak. tak. Jest... Pieszczochy na, na nadgarstkach. Pierścionki na rękach, pomaluj paznokcie na czarno. Mam e, jakąś i Odbierz taką... dzieci ze szkoły. Ja, mam jakąś <grym> taką przebitkę naszej rozmowy, jeśli chodzi o, o, o Dantego z Devil May Cry 4. To były pierwsze odcinki Fantasmagierii. I my wtedy żeśmy z dużą fascynacją rozmawiali o garderobie Dantego i o tej, o tej takiej modzie. Ale nie, tak szczerze mówiąc, to, to, jest, to jest gra. Myślę, że możemy to powiedzieć, będziemy rozmawiać później, bo już bym chciał, na przykład, żebyśmy e, więcej tego czasu poświęcili o Claire Obscure Expedition 33. Ciężko mi to e, ten tytuł wymówić, bo już słyszałem takie, że ktoś mówi Claire Obscure wiesz, z francuskiego, Claire Obscure. a później Expedition 33. Expedition. A to powinno być Expedition 5, Quatre. 4. 4 jak to się tam mówi, A przepraszam nie? was bardzo, co to znaczy Cleo Chyba Światło cień, tak? No. Światło cień, ale znaczy, to... Tak po... słyszałem, to że, to jest... że to jest jakiś opis właśnie jakiejś techniki, nie? Okay. ze światłem, które, którą opanował do mistrzostwa na przykład Caravaggio w swoich, swoich wspaniałych obrazach, nie? Ale szczerze mówiąc to... to ale nie. chyba tego nie ma, tej techniki w tej grze. Ale może się odnosić do tej głównej antagonistki. No tak, no tam są te malarka, jest w ogóle te takie żywe pędzle. No to nie doszliście już do tych etapów. Ale to będziemy o tym rozmawiać. To ja bym chciał, żebyśmy o tym rozmawiać, bo to jest gra, która jest takim zaskoczeniem, niezaskoczeniem, bo my o tej grze oczywiście wiedzieliśmy wcześniej. Kiedy ona zaczęła nam się tak pojawiać na radarze, to oczywiście, że, że zwróciła na naszą uwagę prawdopodobnie estetyką. No i w pewnym momencie też tym, że, że ta gra miała te cechy tego japońskiego RPG, jeśli chodzi o, o walkę. Ale tyle w tej grze tak naprawdę jest jakiś takich elementów, jakiś takich smaczków, jeśli chodzi o mechanikę, że dla mnie ta gra to jest coś więcej. I o tym mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć na zasadzie takiej, że uda mi się to was mnie przekonać, ciekawi, dlaczego, dlaczego no uważam, ja, że to jest w top 3. No ja to ciekawe, co powiesz, bo, bo już, już yy, mnie to interesuje, bo yy, ja im dłużej w tą grę gram. Oczywiście jest tu cała ta mechanika z tym parowaniem yy, unikami, jednym, bo drugim, skokami, tak. yy, z, tym, z tymi skokami, z tym takim unikami, które się robi. Ale poza tym, no to jest w zasadzie, ja bym, ja bym zaryzykował, bym ciekawi mnie, czy, czy Rafał się z tym zgodzi, yy, że to jest jednak yy, momentami taka mechanicznie trochę zżynka z... Yy, wszystkiego, co znamy z persony, wiesz, z metafory The No to jakby wszystko gdzieś nie było, to inaczej jest a, a, a niektóre elementy to jeszcze z Souls-like'ów? Mm, no nie, to już chyba... Nie, no to, akurat, ja to okay, no to ja to wszystko... Ja wiem, że nie, dla ciebie nie... każda gra, Damian jest, każda gra, która nie jest Avowed czy <laughs> Assassin's Creed e, e, Japonia, to są trudne gry. Tak. Yy, to każda z takich gier to może być dla Ciebie trudna, ale jakby dla mnie, znaczy, nie no, szanujmy się. Pan znaczy powiedzmy tak, że ta gra może być trudna, ale w tej grze też jest grind i też jest to, są to obozy, można wracać. ale to, będziemy o tym rozmawiać. Nie to zauważyłem jest fajny, to... grindu, tak. ale okej. Okay. No bo Ty nie potrzebujesz grindu, no ale to już żeśmy ustalili, już. Yy, no dobrze, czyli dla Was kwiecień niczym nie zaskoczył, tak? Niczym Was nie znaczy, zaskoczył. no, było żad... zaskoczenie, bo się pojawił Oblivion, no to nie oszukujmy się, to był Shadow Drop. I no wiesz, tak, siedzisz, sobie, siedzisz sobie rano przy śniadaniu, przeglądasz internet, patrzysz, a tutaj yy, że już jakieś przecieki są, dzień wcześniej były, że będzie Oblivion. I myślisz, jasne, nie? I rzeczywiście nagle widzisz, że ten Oblivion się pojawia następnego dnia i no, to było jakieś zaskoczenie, nie? W sensie, yy, powiedzmy sobie szczerze, że no, było o tym cicho nie mhm. nigdzie chyba się dwa, nie wydali dwa, trzy dni wcześniej chyba po prostu, znaczy była, były takie plotki od dłuższego czasu, prawda, ale tak jak powiedziałeś, no to był na tyle shadow drop, że jedynie co, to chyba 24 albo jakoś kilka dni wcześniej coś wypłynęło, ktoś coś odkrył i w momencie jak te informacje jakby zaczęto analizować, no to już zaczęto ustalać pewne elementy, pojawiły się te pierwsze grafiki i Nagle, boom, pojawia się i muszę przyznać. I jeszcze że mam drugie zjemy... zaskoczenie w związku z Oblivionem. Pozwól mi tylko skończyć. Tak, tak, tak, że... tak, przepraszam. Y... To Naście to... lat temu y... albo nawet 20 lat temu. Może nie, nie jestem pewien, kiedy Oblivion wychodził, ale powiedzmy, że. 000... Załóżmy, że to 5, było bo... 2005 rok, tak? 20 4, lat temu. 6. Czy szósty, tak. 19, no prawie 20 lat temu. No prawie 20 lat, 20 lat temu. jak e, To jest bardzo podobne doświadczenie. Zaskakujący powrót do tego, że e, mimo, że robisz po 20 latach odświeżenie, to nie dowozisz w tych samych miejscach, w których nie dowiozłeś poprzednio. Mam no, bardzo podobne doświadczenie teraz z obliwionem, jak gram na PlayStation, e, jaki miałem wtedy na, na PC. Mhm. Bo to jest bardzo ciekawe. Bo to jest bardzo ciekawe, bo na początku nawet mieliśmy taką rozmowę z już na chyba w poprzednim odcinku, kiedy tej, tej plotki wyszły, że czy to jest remaster, czy to jest remake, bo, bo te różne, różne te, te, te informacje się pojawiały i ostatecznie, a my się wydaje, że nawet już nie chodzi o to, że po prostu pojawia się słowo remaster w tytule tej gry, tak tam na, na tym, ale generalnie chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, Rafale, niestety oni nie zrobili tej gry od nowa. Oni nałożyli na ten, na ten, cały, na ten cały silnik, na ten, cały, na ten szkielet, który był chyba, jeszcze wtedy chyba to się Creation Engine nazywał, tak? już to, to wiesz wszystko, to na pewno mnie poprawisz. Nie, nie wiem, nie, nie? nie, wiem, nie wiem. I nie oni wiem. nałożyli to po prostu na to Unreal Engine 5. I niestety nie ma w tej grze Przynajmniej na moim. Tak jak ja pograłem, a pograłem, no niedużo. Na pewno no, pograłem prolog, wiadomo, tam wyszedłem z tych, tych katakum, tych, tych z tego, z, tego, z tego podziemia, nacieszyłem się i nacieszyły się moje uszy tymi głosami, bo tam i, i, i pojawia się dosyć krótko no, nie? Patrick Stewart, nie? wciela się w tego Uriela, nie? później poznajemy tego brata Martina, to jest Sean Bean, leśnie nie, więc. Już mówię, kurde, to jest ta klasa. Zobaczcie, tacy aktorzy grali. Gdzie, gdzie jest ta, ta klasa aktorów w dzisiejszych grach, nie? Że wiadomo, że teraz mamy świetnych aktorów głosowych, ale nie mamy tych gwiazd, takich fenomenalnych aktorów yy, z dużego ekranu. I wchodziłem w ten świat, ale coś mi tam zgrzytało. Yy, graficznie na pierwszy rzut oka, no to wygląda fantastycznie. No, jak popatrzycie na zdjęcia obok siebie, no to jest różnica jest kolosalna, nie? To to jakość wody, roślinności, postacie nawet wyglądają. Nawet, nawet ten, ten, ten klasyczny drewniany sposób rozmowy na wprost nie jest jakoś taki drętwy do niebo z tymi nowymi twarzami. Ale później się okazuje, że te wszystkie problemy obliwione zostały jakby czardzieńską różdżką przeniesione do tego. Czyli jest, jest ta czkawka taka dziwna, taki, taki totalny brak optymalizacji, są takie rzeczy, których. No... Ale jaka czkawka Poczekaj, bo. No, yy... Ja nic tak. Ja grałem 4 godziny w tą grę i żadnych problemów nie miałem. Znaczy, jak gdyby to było tylko na moim komputerze, to bym powiedział: tak, no to jest wina mojego komputera. Próbowałem różnych ustawień. Wiadomo. Nie każdy, nie każdy komputer powinien być, powiedzmy, na maxa chodzić, nie? nie powinien chodzić na, ale cały materiał dosyć długi o tym zrobiło Digital Fundry. I to jest ze szczegółami pokazane, że nawet ciężko... No ale Ja to rozumiem, ale z czego ta czkawka wynika? Bo tak próbuję zrozumieć, gdzie jest problem. Czy to no, jest... No, no Nie wiem, na przykład jedziesz na koniu, nie? W otwarty świat, masz te 60 klatek, jedziesz, przyjeżdżasz przez most, coś tamten i nagle masz drop do 40. Albo do 30. I... No tak, ale a jak masz 120, to też do 40? Ach, no tego to nie wiem, ale... Bo, naprawdę... bo, wiesz, bo nawet, bo jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo no. nawet jeżeli masz drop do 40, tak, to jeżeli używasz y, monitora z VRR-em y, albo telewizora z VRR-em, czy nie wiem, na PlayStation grasz, podejrzewam, czy na Xboxie, który obsługuje tę te technologię, mhm. to nie zauważasz, to te spadki jakby nie, nie są dla ciebie odczuwalne w ogóle. No, być może to jest też ta kwestia, ale chodzi mi o to, że dla mnie ta gra nie jest dobrze zoptymalizowana, te patrzy się pojawiają, z tego, co, co rozumiem, chyba najlepiej działa wersja na, na Xbox'a Series X. Tam jest chyba tam, się tam najmniej odczuwalne są te problemy związane z tym. I ja rozumiem, znaczy, to, to jest jedna rzecz, nie? Wiesz, nie? I szczerze mówiąc, ja doszedłem do wniosku, że ja chcę wrócić do tego świata. Chcę, chcę w końcu przejść tego obliwiona, chcę zasmakować te historie, o których tyle razy rozmawialiśmy, no nie, zrobić ten. Tą, tą, tą, ten Moim zdaniem nie. Jak Gili bo moim Kto? zdaniem no, zacząłeś od szukania powodów, żeby w to nie grać, bo jest źle Nie, no wiesz, no, ale ta gra ma w sobie jakąś Posóbuj. magię, i jakieś rozbudowanie. No, to, jest, to jest jedna z, z takich gier, które moim zdaniem wyniosły BTSD. Oczywiście on, ona z każdą grą z serii Elder Scroll, oni coś wprowadzali, coś nowego, coś lepszego, ale no nie wiem, tu też jest kwestia tego, że może jak się ta gra otworzy na, na mody, i, i ludzie zaczną pewne rzeczy sami poprawiać, to wiele rzeczy yy, jakby naprawią gracze, ale widzisz, ja mam, ja mam też pewien problem z Obliwionym, bo, bo yy, o ile to jest świetny RPG na pewno, ma świetne historie i, i jest dużo ciekawych rzeczy, to jednak trochę ta walka jest taka mniej dynamiczna niż, niż w tych nowych grach, trochę, trochę te, te postacie się tak dziwnie ruszają, ale no ale wiesz, ale, ale to, jest, to jest pytanie. To jest z znowu sprowadza. Roku. Wiesz, ale to znowu sprowadza się wszystko do yy, słynnego powiedzenia mojego, że jeden woli ogórki, drugi gospodarza córki. Bo ja mam zupełnie inne odczucia i jakby mi system walki. Ja wiem, że dla ciebie wyróżnikiem dzisiaj dobrego RPGAS jest system walki w Awałt. Yy, mi się system walki w Avout kompletnie nie podobał i w ogóle. Mm -hmm. Nie mogłem patrzeć na awat, myślałem, że puszczę pawia yy, od tych, yy, wiesz, od tych grzybów kolorów tak. i tego. <śmiech> nie wiem jakich wodotrysków, <śmiech> bo tam za bardzo nie ma tych wodotrysków. No ale chodziło mi też że te kolorystyczne wodotryski. No czy, tak, czy tak, na ja pewno. Yy, ale wiesz, ale jakby zakładam, że to jest bardziej kwestia yy, indywidualnych preferencji. Ja jestem wielkim, zawsze byłem wielkim fanem Obliviona. Yy, szczerze... Yy, to, że jak sobie jechałem raz rzeczywiście, i, i na chwilę miałem taki moment, że tak jak mówisz, że gdzieś tam mi coś szarpnęło czy gruchnęło, bo, bo się coś doczytowało okej, okay, ale jakby jak Oblivion polega przede wszystkim na tym, że łazisz po tych podziemiach, eksplorujesz, odkrywasz mhm. ten niesamowity świat, znajdujesz mnóstwo rzeczy. Cała ta narracja, która jest opowiedziana, wiesz, e, gdzieś między słowami, która się dzieje gdzieś między tymi podstawowymi questami, e, tymi, które, wiesz, które gdzieś tam robisz. Moim zdaniem, mhm. wiesz, no to jakby no, bardzo, to mam, mam wrażenie, że jesteś bardzo niesprawiedliwy i y, dla tej gry i wydaje mi się, że być może po prostu to nie jest gra dla ciebie, i, i tyle, bo jakby mhm. dla mnie Oblivion, zresztą mówiłem to ostatnim razem, jak żeśmy rozmawiali, Oblivion to jest po prostu yy, dla mnie najlepszy Elder Scrolls. Yy, Morrowind, nie wiem, no jeszcze wtedy może byłem zbyt yy, wielkim żółtodziowym, jeszcze miałem, wiesz, mleko pod nosem, jak to się mówi, jako gracz. Mhm. Yy, Skyrim kompletnie mnie nie wciągnął z różnych powodów, natomiast yy, Oblivion był dla mnie takim Idealnym, wiesz, mm -hmm. punktem na tej, na tej przygodzie, nie w, mm -hmm. w Elder Scrolls. Znaczy, ja się no cieszę, no że nie, mogę ja w tej grze zagrać. W, tutaj, my... Słuchajcie, wejdę wam w słowo, bo y, ja mam problemy na PlayStation 5. To znaczy, spadki klatek, y, takie rwanie obrazu, y, to jest na porządku dziennym. I przy. Ja też nie rozumiem tego, że. Jak to się stało, że z gry, która zajmowała 4 giga, bo to była jedna płyta DVD. I oczywiście to są dodatki. Zrobiło się nagle 130 giga. I e, ja szczerze mówiąc tego nie, nie widzę. E, optymalizacja tej gry jest moim zdaniem no skopana. W sensie. Tam nie ma. Jasne są teksturki, spoko, ale ładnie to wygląda. Ale y, za tym nie idzie płynność rozgrywki, y, za tym nie idzie y, jakość korzystania z tej, tej nowej grafiki. Nie wiem tego nazwać, nie mam takiego słowa, y, ale wszystko wygląda ładnie, ale tnie. No to y, fajnie jest jak jesteśmy w małych pomieszczeniach, tak jak... Powiedziałeś, kor rozgrywki to jest eksploracja dungeonów i, i chodzenia sobie po tych podziemiach, po jaskiniach. Yy, będą dochodziły nam te dwemorowe ruiny i tak dalej, więc jasne, to tam tego nie czujesz, ale wychodzisz na tę powierzchnię czy do, do miasta i, i są przycinki przy ruchu kamerą, no to i tego chyba nie można specjalnie tam jakoś zmienić tam nie, nie, nie kojarzę, żeby była musiałbym też pogrzebać bo, bo może po prostu odpaliłem grę pograłem jeden wieczór, 3 godziny i sobie dałem na razie spokój, bo następnego dnia wyszło Claire Obscure albo Claire Obscure natomiast no ja, ja mam dużo zastrzeżeń do do tej do tego jak to, ta gra chodzi na PlayStation 5, Jasne, ja nie mam pro i może ta łatka na pro coś naprawia, nie wiem. Może to jest właśnie za słaba konsolę, na dwudziestoletnią na grę, ale no, no ja, ja poczułem nie, rozczarowanie. Nie, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. tego ja się zastanawiam, wiesz, jak, jak, znaczy, ja nie wiem, jak na PlayStation, bo może pewnie jest tak, jak mówisz, mówiąc, mówiąc szczerze, musiał, trzeba by było pewnie obejrzeć Digital Foundry i trzeba by było obejrzeć, co Digital Foundry mówi, bo, bo bardzo często też jest tak, że ja z mojego doświadczenia pamiętam Dragon's Dogma i ta gra na Aha. premierę była bardzo źle zoptymalizowana praktycznie na wszystkich platformach natomiast rzeczywiście na Xboxie Series X z uwagi na troszeczkę inne podejście do vr u jeżeli miałeś podłączoną konsolę do, do telewizora, który to obsługiwał tą zmienną częstotliwość odświeżania i potrafił to w sposób taki dynamiczny cały czas aktualizować, no to te jakby grało się przyjemniej i o tym wyraźnie mówiło Digital Fondry. I z tego, co, jeżeli mówisz, że Ci rwie przy samym ruchu kamery, ja czegoś takiego nie doświadczyłem. Ja rzeczywiście mówię o tym, że zupełnie szczerze raz jadąc po tym otwartym świecie faktycznie był taki moment, kiedy na chwilę wiesz, przycięło, ale miałem wrażenie, że i też byłem trochę zaskoczony, że w sumie czemu przycięło, jak, jakby mówimy o wiesz... Jakby ta, ta gra nie powinna przyciąć, no, ale z, zrzuciłem to na garb tego, że być może coś tam się doczytało, być może coś tam się musiało doczytać i tak dalej, natomiast z takiej normalnej rozgrywki ja tych rzeczy nie doświadczyłem, ale też uczciwie powiem, że ja nie zanotowałem spadków, tak mi się wydaje, organoleptycznie yy, poniżej tam 50 klatek, yy, przy czym znowu no ja korzystam tylko z ekranów z vr w związku z tym też ciężko mi jest powiedzieć. Może to też w jakiś sposób... Wiesz, VRR powoduje, i to też mogę powiedzieć znowu z własnego doświadczenia, że jak podłączyłem do zwykłego monitora 60 Hz kiedyś tam yy, sprzęt, no to faktycznie te spadki 30, 40, znaczy 40 powiedzmy tam 48, 60 w te różne rejestry, no one są mega odczuwalne. W momencie, kiedy podłączysz to do, do monitora z VRR, ty tego nie czujesz, ty masz wrażenie, że cały czas masz spójną ilość yy, wiesz, yy, tych, tych... Też... Yy, no ale to mówię, no to to może być tego kwestia. Natomiast ja nie bronię, wiesz, ja, ja nie twierdzę, że, że ta gra jest świetnie, bo na przykład y, też mogę powiedzieć znowu z własnego doświadczenia, y, nie wiem, nie wiem, czy na to Damian zwróciłeś uwagę, ale y, ostatni patch, który się pojawił bodajże w piątek, ja już odinstalowałem y, taką obliwiona tak swoją drogą, ale, ale w sobotę, słuchajcie, odpaliłem w sobotę, z ciekawości chciałem sobie zajrzeć, zobaczyć tam chwilę, pograć, nie wiem, odpocząć od, od tej obskury i i nagle patrzę i tak coś czuję, kurczę, ale dlaczego ja jestem teraz gdzieś w tych rejestrach powiedzmy tam właśnie tych 50 klatek i tak dalej, nie? No i potem okazuje się, że się wyłączył w ogóle FSR i okazuje się, że w ogóle nie można wybrać FSR-a z jakby, z jakby z menu, bo patch w ogóle to wyłączył, jakby spowodował całkowite zablokowanie tej, tej... i tak samo do LSS-a, nic nie można było wybrać. W związku z tym siłą rzeczy cały ten performance że tak powiem spadł, mhm. I, I też czytałem później takie, bo zacząłem to googleć i też czytałem takie, takie komentarze gdzieś na forum, gdzie ktoś pisał, że no cholera, teraz chciałem pograć, jest weekend, mam 20 klatek, tak to bym sobie włączył tego FSR-a, i teraz co, pewnie patrz dopiero po weekendzie, bo jest weekend, to jest Bethesda, to nic nie robią, więc się mm -hmm. nic nie wydarzy, nie? Ale teraz jak więc, to powiedziałeś, to 20 lat, i to powiedziałeś takim autentycznym głosem takiego młodego właśnie gracza, mm -hmm. to sobie pomyślałem, ale czy to nie byłoby piękne właśnie cofnąć się tymi myślami? Że to nie. jest taka nostalgia, że graficznie to wygląda tak, jak pamiętamy tego Obliviona, powiedzmy nie porównując tych obrazków ten performance jest podobny jak na PC-tach z tamtych czasach, nie, że wtedy no, twoja historia już, że musiałeś kupić konsolę, żeby tak naprawdę zagrać tego Obliviona. Nie, bo, no to bo... na pc to nawet nie porówność stare, bo na moim pececie 20 lat temu, jak odpaliłem Obliviona, to ja musiałem wszystko ustawić na minimum, tam w ogóle ledwo jakieś drzewa wystawały z ziemi. I, I to była tragedia, i ja, jakby ja w to nie grałem. Natomiast ja dopiero, ponieważ zawsze byłem zafascynowany tym Oblivionem, to ja dopiero mogłem zagrać w Obliviona, jak kupiłem mm -hmm. Xboxa 360, i wtedy rzeczywiście stabilne 30 klatek, które po prostu wyglądały jak marzenie stare w tak, tamtych tak. czasach. I, mm -hmm. i, i, I wtedy rzeczywiście no, spędziłem dziesiątki godzin z Oblivionem. Pewnie można to gdzieś sprawdzić na tym moim profilu. Mm. Ja Zaraz się zastanawiam, sobie czy, czy yy, gdyby, gdyby oni nie chcieli może zrobić tego Shadow Drogo, bo to jest takie dziwne, że oni akurat teraz, czemu nie za miesiąc, czemu nie miesiąc wcześniej, zrobili tą premierę, czy jakby nie spędzili trochę więcej czasu, żeby wykorzystać ten, ten Unreal Engine 5, tak, żeby, żeby no, udowodnić, że te 120, 130 gigabajtów, to tam nie tylko są ładne tekstury, nie wiem, może ładniejsze dźwięki i ewentualnie jakieś tam nowe elementy, bo bo tam są nowe rzeczy no, ja, nie, ja nie, nie wiem dokładnie co dodano jak wiele rzeczy dodano ale, ale to nie jest taki po no, prostu no menusy są ja... inne, w sensie to na pewno całą odświeżej cały wygląd menusów mm -hmm. e, tego jak ta gra wygląda e, na poziomie budowania postaci mapa trochę chyba troszeczkę inaczej wygląda jest kompas u góry, wcześniej był to inaczej na pewno chyba gdzieś po, mm -hmm. po wrogu ekranu był, teraz masz taki jak miałeś w Skyrimie, czyli jest kompas u góry i nie masz tych punktów takich naćkanych obok siebie, tylko one są tam po prostu rozrzucone. To na pewno się zmieniło, e, ten user interface. Tak, e, bo tam zmieniono też takie powiedzmy rzeczy jak chyba ten rozwój postaci trochę został uproszczony, że jest... Tak, podobno jest trochę też z tego co czytałem na etapie kiedy się to w zeszłym tygodniu interesowałem przez jeden dzień tą grą to, że już na pewno scaling y, przeciwników trochę inaczej wygląda, że y, to to jakoś tam, no, no w pewnym momencie obliwie miał ten problem, że jak za szybko rozwijałeś się y, załóżmy, nie wiem, akrobatyka, czyli po prostu biegałeś i skakałeś i to wbijałeś ten level szybko i w pewnym momencie mając y, patyka i skórzane portki. Miałeś, wiesz, przeciwników już na takim poziomie, gdzie nie mogłeś nic zrobić, nie? Tutaj podobno to, tego, to jakoś zniwelowali. Um, natomiast ja wypisałem sobie na karteczce, co doświadczyłem podczas pierwszych trzech godzin. To były tak, znikające zwierzęta, znikające obiekty, znikające ryby w wodzie, przenikanie przez obiekty, po prostu, które powinny być solidne a wnikałem w nie. Mm, także tam te przycinki już mówiłem, spadki klatek mówiłem. E, no AI się jakoś tam szalenie poprawiło. E, ja w, uważam, że to jest... No, widziałem nagranie nawet, że gdzieś tam w oryginalnym Oblivionie była ścieżka postaci, gdzie aktorka mówi czyta tę ścieżkę i mówi, hej, jeszcze raz to przeczytam i jeszcze raz to czyta i podobno to zachowali, nawet tego nie poprawili w remasterze. I dlatego mówię, że mam bardzo podobny odbiór, bo ja akurat wtedy Obliviona miałem bardzo dobrze, z... znaczy miałem nowy komputer, na którym pracowałem wtedy i jedną z pierwszych gier, jakie jako wielki fan Morrowind'a zainstalowałem Obliviona i mam bardzo podobne doświadczenia, jeżeli chodzi o, o to, jak w porównaniu ze zmodowanym Morrowindem, którego już tam ograłem w wzdłuż i wszerz, ten Obliwion był mm, surowy i, i nieprzystępny dla, dla gracza i tutaj mam bardzo podobne doświadczenia. Eee, aczkolwiek ja jestem, ja byłem, nadal jestem na tę grę bardzo napalony, w sensie ja ją też chcę skończyć. Ja chcę przegrać te dodatki, ja dużo umoczyłem w Skyrimie bardzo dużo w Morrowindzie i ten Oblivion no ja tak samo jak, jak ja, ja, ja w przypadku swoim nie odinstalowałem go, mam go cały czas na dysku czekam na jakąś ładkę i tylko jak będę miał więcej czasu w wakacje to mam zamiar sobie w ten świat gdzieś tam nocami zanurkować i, i, i skończyć tego Obliviona ale ja jestem rozczarowany i ja, ja sobie zdaję sprawę, że Bethesda y, paczuje te gry paczowała bardzo ładnie Fallouta 76 poprawiając naprawdę jakość przez te pierwsze miesiące jeszcze zanim wprowadziła nawet ten peców to, to to tam się sporo zmieniało wydaje mi się że czwórka też była modowana także ja jestem raczej w pozytywnej myśli natomiast w tym momencie drodzy słuchacze bo jest ta gra w Game Passie nie kupujcie jej na PlayStation za te pieniądze, które, które wołają. To nie jest... Bo to jest cena pełna, pełna cena gry, prawda? To, to, to nie jest... No, jeszcze tam... to jest 250 zł, to jeszcze to nie jest to tyle, ile mogą te gry kosztować, Aha, ale to tak. jest stara pełna, stara, pełna cena gry, nie? 250 zł chyba, e, tak. czy może trochę więcej, już teraz nie pamiętam, ale, ale wstrzymajcie się, po prostu poczekajcie sobie do jakiejś promocji, wiemy, że gry Bethesda dosyć szybko tanieją, Eee, nie, po, nie powtarzajcie mojego błędu. Będziecie rozczarowani. Jest w Game Passie, możecie sobie pobawić się za Free -ca. Znaczy mając już subskrypcję, mhm. no to, to, to, to no nie płacicie ses. Tak. Teraz chyba za trzydzieści. Albo no tak jak Damian za darmo. Jest. Wiesz. No ja, ja klikam w sensie, w te punkty w aplikacji Damian jest Beam. jak. Damian jest jak ten, jak, ja, jak ja taki ja młody nastolatek, młody nastolatek, który, wiesz... Idzie do sąsiada i mówi, może trzeba panu troszeczkę przestrzec tutaj trawkę czy coś. I wiesz, i po prostu... A nie, nie, nie, to bardziej... A może to gazetę powiedział... skoczę, kupię do kiosku. Zbieram może... makulaturę, <laughs> tak. zdrapuję Ma pan jakieś punkciki. butelki na wymianę? Tak, tak. Ale nie, do, robię to w, w, taki, w taki sposób, że nie dokładam sobie godzin. Gra, jest... 200, gra 249 zł w tej takiej podstawce. Deluxe Edition 295 zł. I e, szczerze mówiąc, to w tym Deluxe Edition, no, to jest ta słynna zbroja dla konia. Także te 45 zł... I pochodnie wydaciemy... gasną pod wodą. A pochodnie nie gasną pod wodą. To też mam zapisane, ale zapomniałem, bo myślałem, że to powiedziałem, ale to tobie powiedziałem przed nagraniem. Tak, że tak. pochodnie pod wodą nie gasną. Tak. No bo to są specjalne takie felarowe. Yy, wiesz, no to... może, może gdybym ja rzeczywiście zapłacił za tą grę yy, pełną kasę, te, te 250 zł, to, to pewnie inaczej bym, yy, wiesz, na to patrzył. Natomiast, yy, Ale za no niestety... darmo w geopasie. Dokładnie, to jest I aczkolwiek, aczkolwiek muszę wam aczkolwiek muszę wam, powiedzieć, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że i tak jestem, e, uważam, że jesteśmy tutaj, e, znaczy nie wiem, no przynajmniej tak z tego co rozumiem, Rafał, no na pewno e, Damian, ja może jest gdzieś tam, powiedzmy, jestem najbardziej naj, naj przychylnie nastawiony, e, natomiast Ale odinstalowałeś wrażenie... jako jedyny, ej. Ale odinstalowałem, tak. Nie, nie ja Odinstal też odinstalowałem, nie, wiesz, bo ja czekam on, on, na odin... pacze odinstalowałem, wiesz co, z takiego prozaicznego powodu, że ostatnio się łapię na tym, że miałem za dużo różnych rzeczy poinstalowanych i stwierdziłem, nie, nie będę instalował gier, w której tak nie gram, więc staram się zawsze jakoś tak, wiesz, limitować sobie te rzeczy, więc jakby te rzeczy, które, wiesz, te rzeczy, które gram, no to, to, to powiedzmy, mam, trzymam zainstalowane. Ale tak sobie myślę, że my idziemy znowu w, jakby pod prąd, no bo nie wiem, czy ja to gdzieś chyba znowu mi mignęła jakaś taka, nie pamiętam, że to była informacja, czy to, czy jakiś taki felieton gdzieś tam, ktoś opublikował, że teraz, czy IGN, czy jakiś inny serwis, że, że Game Pass jest teraz on fire, nie, że jakby to, co się dzieje, tak, no bo wyszedł ten Claire Obscure, wyszedł, wyszedł ten Oblivion i te gry jakby zbierają niesamowicie, nie, nie patrzyłem na Metacritic, Claire Obscure to w ogóle jest jakieś tam bardzo wysokie noty zbiera, natomiast jeśli chodzi o, o Najlepiej oceniana Obliviona... gra, która wyszła w tym roku, 92. No, no dokładnie, tak, tak, Uwielbiam te komentarze. Najlepsza gra tego roku, so far, nie? jakby mamy kwiecień. No, ale Znale, sam no, poruszyłeś temat wysokich ocen, to tylko chciałem podkreślić. Nie, nie, jak wiem, nie, nie, ale ja nie wiesz, ja, to Aha. nie jest do ciebie przy tych, tylko generalnie do, no, no, wiesz no, no. Do, tych, takich, do tych takich dyskusji o tym, że, że to też mam wrażenie, gdzieś tam chyba jest pokłosie tych PR-owców, którzy wysyłają te press do tych zaprzyjeździanych serwisów i mówią zawsze: No, tylko pamiętajcie, to jest prawdopodobnie najlepsza gra w tym roku, nie? wiesz, to jest przynajmniej do tego momentu. Przynajmniej, mhm. przynajmniej do końca kwietnia, nie? bo na końcu roku to nikt, podejrzewam, że nikt nie będzie pamiętał o tej grze. Niestety zaryzykuję taką tezę. Tak. Zapiszcie to gdzieś mhm. <laughs> I, i pewnie tak będzie. No. Mhm. Ale wiesz, też, bo wyszło. Bo ja tak mówiłem o tych paru grach, które wyszły, jest jedna gra, bo myślę, że... Jeszcze do coś tematu, wyszło? Tak, ale do tematu Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, ja myślę, że kiedyś wrócimy, bo ja bym bardzo chciał, żeby Siriuszu docenił, że jak zrobią te wszystkie poprawki i tak gra będzie yy, chodzić fajnie, ale przede wszystkim to będzie taki moment, że nic nie wyjdzie. Na przykład to będzie jakiś taki wakacyjny okres, nie wiem, lipiec, to wtedy yy, może i ty zainstalujesz, ja zainstaluję, yy, Rafał ściągnie te i wszyscy sobie pogramy w Oblivionie i zrobimy taki sentymentalny odcinek o Obliwione, jak to jest jednak fajnie wrócić do takiego oldschoolowego Elder Scrolls. No jest... wiesz, ja, ja tam mm -hmm. trochę w tego Obliviona pograłem, i ja tylko się jakby zacząłem zastanawiać, kurde, ja to wszystko znam. Wiesz, bo dla mnie i swego czasu Oblivion, yy, dla mnie, yy, to, to ja po prostu byłem zafascynowany tą grą. Ja po prostu ten, ten Oblivion, ja, ja tam prawie zrobiłem calaka w tym, wiesz, nawet teraz sobie sprawdziłem na, na Game Passie, tam, nie wiem, 900 chyba miałem 50 czy 90 tych gamerscore tej podstawowej gry, bez dodatków, nie? Więc ja tam naprawdę wtopiłem dziesiątki godzin. I, i, I wiesz, i ja mówiąc szczerze, ja wiem, że teraz oczywiście jest ta lepsza grafika, yy, ale w zasadzie tylko lepsza grafika z tego, co mówicie, bo wszystko inne jest takie. Znaczy. Jest, I w sumie jest takie samo. No walka to wszystko jest takie samo, to są, to są naprawdę Remastered kosmetyczne, done. to są kosmetyczne zmiany, nie? Yy, więc ja nie wiem, czy ja po prostu dam radę. Czy ja dam radę po prostu, wiesz, yy, jakby bo ja za dobrze pamiętam tego Obliviona, za dobrze to wszystko znam. I wiesz, i ja pamiętam, znowu, no, no, no nie spoilując, ale jak się pierwszy raz dołączało do gildii złodziei albo do gildii zabójców, to wiesz, to w tej grze to nie było takie wprost. To nie było takie. I ja grałem bez poradników. I ja się tego wszystkiego sam domyślałem. I ja to wszystko gdzieś czytałem między zwierzętami. I to było fascynujące doświadczenie dla mnie wtedy. Bo to, to było rzeczywiście. Narracja. Wtedy tak. to, było, wiesz, to trzeba było samemu pokombinować, to tak y, nie prowadziła cię, znaczy prowadził cię tam znacznik powiedzmy, chyba jakiś tam ale No nie, ale on... do gildii złodziej cię nie prowadził i tak, do, tak, ale i do, gildii, do gildii zabójców było, na pewno, nie? Trzeba było samemu wykombinować jakiś tam, no nie wiem sposób, żeby się... No tak, no słuchać słuchać, wiesz, tych, tych rzeczy, dialogów, które... No. Dialogów, ale niekoniecznie nawet dialogów, tylko, znaczy dialogów oczywiście, tylko niekoniecznie związanych z questami, z tym co się dzieje, tylko takich, Plotkami, wiesz, jakiś nie? tam plotek, tak, dokładnie, tam możesz ich pytać o to, nie, co jakieś tam, co się dzieje i tak dalej, nie, masz całą tą, tą mechanikę, że tak powiem, przekonywania do siebie tych postać, taką minigierkę powiedzmy, tak, która też, tak, tak, ja już tak, nie, tak. nie, wiem, czy ona jest zrobiona tak samo, jak była w tym nie wydaje mi się, że, że chyba tak, tylko inaczej oczywiście wygląda, ale wydaje mi się, że, że, że to jest chyba mechanicznie ja, jedno do Ja nie wiem właśnie, czy można przekonywać każdą postać, tylko, czy tylko niektóre, bo ilekroć się bawiłem w to przekonywanie, to nikt nie, nie wiedziałem... Bo nie zrozumiałeś, jak... na czym to polega i dlatego Aha, no właśnie, wydaje mi się. To, to znaczy, przykład... Bo to nie jest takie wprost oczywiste. Ja też Naj... myślałem na to chwilę sobie przypomnieć, Najlepiej, jak poćwiczyć, to działa. najlepiej poćwiczyć na sklepikarzu, bo wtedy tak. im cię bardziej lubić, tym się trochę ceny zmieniają, wtedy widzisz, mhm. że to ma rzeczywiście jakiś outcom to twoje, twoje działania. Aha. Natomiast Oblivion też, ten remaster Obliviona wywołał pewnego rodzaju dyskusję, zauważyłem w sieci, bo ten największy pik na Steamie to było 216 tysięcy ponad graczy, czyli gra, która jest w Game Passie, która jest teoretycznie w ramach abonamentu, czyli tej kreście cudzysłów za darmo, mimo wszystko się sprzedała na Steamie i to bardzo ładnie, nie? I to mhm. jest też stara gra. I teraz pojawia się taka teza, jestem ciekawy czy się z nią zgodzicie czy nie, że wcale obecność gry w Game Passie nie wpływa na sprzedaż gry i drugim przykładem jest też Clear Obscure, bo o ile dobrze kojarzę też sprzedaż chyba nie jest najgorsza, Hmm, zaraz sobie tam sprawdzę. Znaczy, tam... Y, znaczy y, trochę jest zdementowano, bo powiedziano, że sprzedano się jej milion sztuk. Od, poza, poza oczywiście Game Passem, tam gdzie, gdzie ona była za darmo, ale oczywiście za darmo w cysłowie. Z... Tylko, że wysłali milion sztuk w sumie, tak? Czyli to, co się sprzedało cyfrowo plus to, co trafiło do sklepów, nie? Wiadomo, że po jakimś czasie, jak się pojawią jakieś zwroty, to wtedy będziesz mógł wiedzieć, ile dokładnie się sprzedało, mm -hmm. ale to jest niebywały sukces, szczególnie, że to studio jest małe, nie? Na początku tam mówili, że 30 osób pracowało, później zaczęli to dementować, ale to też, jest, to też nie jest tak, że to robiło studio, które miało, nie wiem, 200 osób, czy tam 100 tam mieli, osób, tylko... gdzieś tam mieli też yy, podwykonawców, nie? Tam jakaś firma im robiła animacje. E, walki, mhm. to, to wiem, że to gdzieś tam zlecali 121 tysięcy e, w piku na Steamie, czyli to też jest jak na grę, która jest w Game Passie i dla osób, które posiadają Game Passa, no jest za darmo, określe cudzysłów e, takie Clear Obscure myślę, że miało dobry wynik. I teraz moje pytanie mhm. do tą tezę wam daję pod rozwagę, czy Obecność, rzeczywiście, już obecność w abonamencie nie ma wpływu na sprzedaż gier. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że yy, nie tak dawno, yy, bo no to parę miesięcy temu, mieliśmy przecież sytuację z yy, liczenie tych, tych sprzedanych kopii yy, przy. Shadows? Indi no, przy Indianie między innymi. Ja Chodziło mi o Indianę, bo Shadows nie miałeś w Game Passie. Rozumiem. A tutaj jednak porównujmy sobie. Skupmy się na Elder Scroll, bo to jest teoretycznie ekskluzyw, który nie powinien... czy znaczy nie, to jest... Nie jest ekskluzyw, że mówię. To jest gra mhm. Microsoftu, która nie powinna wylecieć z Game Passa i e, powinna być tam już na stałe, nie? No bo to jest jednak ich tytuł, więc e, przewidujemy, że w najbliższej przyszłości ona tego Game Passa nigdy nie opuści. Mhm. Czyli znaczy, ja nie wiem, chyba że Juliusz, chcesz zacząć, ale... Możesz zacząć, proszę. Znaczy, bardzo. Ja, mam, ja mam takie. Ja mi się wydaje, że po prostu jest wiele czynników, tak? I niestety my nie mamy tych takich liczb absolutnych, bo bardzo byłoby dla mnie ciekawym, żeby na przykład nie wiem, powiedział Microsoft z grubej rury: powiedział, Tyle i tyle osób zagrało w tego Indiana Jonesa, tak? Kropka. Bo to by pokazało jakąś taką liczbę, nie? Nie ile zarobiło, nie ile się sprzedało, bo to, bo to jest to. Tylko coś, coś takiego, co zrobiło, co zrobiło Assassin's Creed Shadows. Tylko oni zrobili to w tą stronę, że normalnie, gdyby ta sprzedaż była super, to oni by się pochwalili sprzedażą. Oni się pochwalili e, tą liczbą graczy, która zagrała w, w Assassin's Creed Shadows, dlatego że Shadows też było w dniu premiery w abonamencie ten Ubisoft+. Plus. I kiedy ja anulowałem subskrypcję po przejściu Assassin's Creed Shadows to musiałem wypełnić, znaczy nie musiałem oczywiście, ale poproszono mnie jakby to z automatu, żebym wypełnił taki kwestionariusz, dlaczego rezygnuję, e, czy kupiłem, czy zagrałem, e, czy miałem ten abonament właśnie dlatego, żeby zagrać i tu mi padła konkretna nazwa gry, tak? Assassin's Creed Shadows. Czy podobała mi się, czy to, czy bym polecił, czy bym ją kupił, czy bym... I wiecie, chodzi mi o to, że oni po prostu badają ten rynek, oni chcą wiedzieć, czy im się to opłaci, bo wiadomo, że na dłuższą metę no jak jakbyś sobie pomyślał, no to 3 miliony sprzedanych kopii gry to jest większy zysk niż 3 miliony po prostu graczy, która, która część zagra bo, nie wiem, pożyczy od kogoś albo ma współdzielone konto tak może być na przykład na konsolach albo, nie wiem właśnie ma ten abonament, że, że to jest to i a moim zdaniem to jest ciekawy właśnie przykład tego, jak czasami jedna marka dla graczy ma dużo większe znaczenie niż druga. A Indiana Jones to jest absolutny fenomen, jeśli chodzi o, o, o, o IP, tak? o markę światową. Tak? No, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów, wszyscy go znają. No, nasze pokolenie po prostu wychowało się na tych filmach. Więc naturalnym jest to, że jak będzie gra z Indiana Jones, no, to my chcemy ją kupić. Tak? No Ale pokazuje się pokolenie graczy, którzy okazuje się, że nie są w ogóle zainteresowani tą grą ale wychowali się, nie wiem, na gotiku, na Oblivionie, na takich tych i nagle pojawia się remaster ich, ich ukochanej gry i oni się nawet nie zastanawiają, czy ta gra jest w Game Passie, czy ją mogę, wiesz, kupić jakoś taniej na płycie, czy... czy ta... Nie, po prostu idą, kupują na Steamie i wtedy generują właśnie te niesamowite liczby, bo jednak ten pik taki, nie, tam 200 tysięcy graczy w Obliviona, to jest coś, coś niesamowitego, nie, to, to, to nie jest to nie są liczby, na które można tak, wiecie, y, y, y, tak w ogóle zbagatelizować. I, i dla mnie te, te, te czynniki, nie, które składają się na popularność gry, y, są tak trudne do zmierzenia bez tych absolutnych y, wszystkich wiadomo, informacji, że tak naprawdę y, dla mnie no, nie, nie, niezwykle niepojętym jest, że gra właśnie taka jak, jak Indiana Jones nie osiągnęła tego samego sukcesu mogę powiedzieć na Steamie e, mimo, że powiedzmy podobała się graczom, że dużo osób nie zagrało, ale jednak gdzieś e, ten, ten, e, ta marka nie zagrała nie? a tutaj mamy zupełnie co innego i a jaki był pik na Steamie Indiana Jonesa? 12138 oh, te... powiem wam tak Jezus. bo tendencja tydzień temu, no tydzień temu wyszedł Oblivion to przed tygodniem tendencja była taka Indiana 12138 w piku, a Vault 17171 South of Midnight 1411 sto trzydzieści 6132. Ja specjalnie nie brałem do tego na przykład y, Blueprints, Pale World. Które sobie poradziły bardzo dobrze na Steamie, ale były w Game Passie, dlatego że wziąłem akurat gry ze studiów Microsoftu, nie? Bo ja uważam, że tendencji, ciężko mówić, czy znaczy, tendencja była inna i nagle się zmieniła, ale mam wrażenie, że to jest właśnie kwestia, no ten Claire Obscure trochę zmienia obraz też, nie? Ten 6 te dni temu się pojawił i się super sprzedał na Steamie, było tam 120 tysięcy 10 razy więcej niż Indiana Jones. Ale właśnie Oblivion moim zdaniem tak jak powiedziałeś, to jest siła nostalgii, to jest nie wiem, no coś co ludzie liczyli, że będą chyba mody, bo modów na razie nie ma. A wiadomo, że to, to, to, to ta gra ży, znaczy każda gra BTS z tej pory żyła modami oprócz Starfielda. Także wiecie, no to jest, to jest ciekawy case. Jestem mhm. Jestem bardzo Coś ciekawy... W Starfieldzie na pewno... też są jakieś mody chyba. Ale na wiesz trzecie. co, e, ci moderzy, którzy głównie zajmowali się modowaniem gier Bethesdy, powiedzieli, że fuck it, nie? że te takie ich duże mody oni tego nie robią, że to jest wszystko w Starfieldzie spierdzielone, oni nie są w stanie z, tą, z, tą, z, tym, z tym, tam, tym tytułem pracować, że to tam nie masz tych takich wielkich modów, tych, nie masz tych nowych światów, takich to są takie mody, wiesz, quality of life często, ale, mhm. ale te duże mody nie, nie powychodziły i wielu, wielu moderów po prostu zrezygnowało, że nie chcą się w to bawić. Natomiast jestem ciekawy, no bo wchodzi zaraz dum. Yy, I dum myślę, że też dobry wynik wykręci. Mhm. Ja, ja myślę, ja myślę teraz... Yy... Ale też zauważcie jedną rzecz, przepraszam, Juliuszu, że wszystkie te gry które się świetnie sprzedały, one wyszły na wszystkie platformy, nie? czyli na PlayStation 5 też. Mimo tak. to, I mimo to wykręcają dobre wyniki. Więc ja nie wiem, tutaj tu musi też zadziałać chyba też taki, no taki naprawdę bardzo dobra, pozytywna e, poczta pantoflowa. Ja przecież na przykład nie wiem, no ja, ja zagrałem w Blue Prince, a nie wiem, czy będziecie się o tym rozmawiać hmm. chwilę, ale no to nie musimy. Chyba ale Każdy z nas raczej stwierdzi, że to nie jest tytuł dla niego. No mnie po prostu, ta, ta, znaczy mi się podobało, ale w pewnym momencie to nawet czytałem po prostu takie komentarze, bo tam Mielu czy, czy Kosow pisali, że, że ta gra po prostu jest świetna, jest genialna, ale też nie szanuje twojego czasu. <śmiech> I, I pewnych rzeczy to już nawet nie ma sensu odkryć, bo ona tak specjalnie pewne rzeczy utrudnia. No, no, no ale to nie, nie o to nie chodzi. Wiem, ja nie rozumiem takich komentarzy, że, że gra nie szanuje, żadna gra nie szanuje twojego czasu, a tym bardziej jak jest dobra. <laughs> Może wtedy nie masz takiego poczucia straconego czasu, nie wiem. Ale będę znowu to są indywidualne, komentarz. wiesz, to są bardzo tak. indywidualne odczucia. No tak, nie, ale Blueprints, y, mówisz, że też wykręcił jakiś taki niesamowity wynik, ale to moim zdaniem wiązało się z tym, że dosyć pozytywna mm, jakby taka poczta pantoflowa, jakiś taki głuchy telefon, nie wiem jak to nazwać inaczej, no poszedł, nie, że dużo osób o tej grze mówiło, że to jest w ogóle... Yy, świetne, no, ktoś znowu, jeśli chodzi o kwestie gier yy, logicznych, łamigłówek, yy, wprowadził jakąś nową zmianę do formuły, że jest coś świeżego. I, I to na pewno skusiło wiele osób, żeby sprawdzić. I ja na przykład, tak, bo grałem w Game Passie, zainstalowałem, trochę pograłem, no, stwierdziłem, że, że w tym momencie nie mam na nią czasu. Nie, że marnuję mój czas, tylko po prostu akurat grałem w inne gry, które no, doszedłem do na że chcę dokończyć, nie? że ta gra mogłaby mnie tak zaabsorbować że że nie miałbym czasu, bo było tak, że na jednej zagadce, to po prostu, bo tak, tak się wziąłem, że chciałem ją rozwiązać, że po prostu straciłem, znaczy nie straciłem, to jest złe słowo, już łapę się za język, grecę się w język, Juszu. że po prostu spędziłem z godzinę, próbując, coś tam kombinując i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że to jest super, to jest super, ale kiedy ja mam wieczorem, powiedzmy, dwie, trzy godziny na jakąś grę, no to właśnie odpalam sobie jakąś taką grę, w której no czuję, że coś, coś dalej idę, tak, tak, na przykład na Assassin's Creed Shadows które przeszedłem, tak, świetna gra ja powiem, odnosząc wracając jeszcze do, tych, do tego pytania Rafała to mi się wydaje że jakby po pierwsze, jeżeli ktoś ma tylko PlayStation i, i gra na PlayStation, a wiemy wszyscy, że z tych wszystkich konsol dużych, nie wliczając to Nintendo, no ale z drugiej strony jak masz Nintendo, no to za bardzo też nie zagrasz w Indiana Jonesa, przynajmniej na razie. No to jeżeli masz to PlayStation, no to co z tego, że grajesz w Game Passie? Jakby to, to ty nie jesteś w stanie w nią zagrać. Więc, więc wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia jakiejś tam siły, marki i czegoś, tylko to jest bardziej, bo, bo wy cały czas mówicie o tym Steamie, a, a jak na PlayStation to się sprzedał teraz Indiana Jones? No to jest ciekawe pytanie. Podobno bo, bardzo dobrze. Bo ale bo, wiesz, nie bo to, że Steam, wiesz, Steam, no to jakby, umówmy się to. Steam to też jest jakby pewnego rodzaju specyficzne grono użytkowników, yy, do których ja też dołączyłem, ale wydaje mi się, że to jest specyficzne grono, wiesz. No jakby to nie jest tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, to, to już się rozproszyłem na chwilę, ale to nie jest tak, to nie jest tak że wiesz, że, że ten Steam, moim zdaniem, że on jest jakimś tam wyróżnikiem czegoś. No on po mhm. prostu pokazuje, że jest pewna grupa ludzi, których ja do końca nie rozumiem, którzy mają pc mają możliwość odpalenia Game Passa za śmieszne pieniądze, a mimo to wolą kupić. Tą grę na Steam. Może nie lubią Microsoftu, ale to też się nie. Ale, nie wiesz, tautuje, ale bo kurde. to jest no właśnie. Nie no, <laughs> ale nie games no panowie. No, ku... nie, to znaczy, okej, okay, rozumiem ten argument, Rafał, no. jak najbardziej, ale z drugiej strony tak sobie myślę. Ale to jest czysta kalkulacja. Wiesz, to, to nie są wybory Wie. z gatunku idę na barykady i będę walczył teraz z wielką korporacją, tylko to są takie wybory bardzo, bardzo proste. 250 zł za grę na Steamie, która może z tego Steamu kiedyś zniknąć, wiadomo, że nie zniknie. Albo 250 zł za grę, która jest w Game Passie i na pewno nie zniknie, bo to jest Bethesda, którą Microsoft sobie kupił. Więc, no nie, nie wiem. Nie zniknie z, z, z, ja tego nawet, nie rozumiem. A czy ona poczekaj, ze Steamie nawet jakby nie można było jej kupić, to nie zniknie, tylko widzisz... Y to jest znowu takie bezpieczne granie Microsoftu, żeby ogłosić sukces, a jednocześnie nic o tym sukcesie konkretnego nie powiedzieć. Powiedzieli, że to jest najlepiej sprzedająca się gra w Stanach Zjednoczonych w tygodniu, który się kończył 19 kwietnia. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w, w, w, o godzinie 20.49 jesteśmy najpopularniejszym podcastem w Polsce, bo najwięcej osób nas słucha. No nie tak powiedzmy tak w tym. Błagać w tym momencie no nie mogłoby być coś takiego być. Się, tak rzucam że, że takie, takie informacje to jest właśnie ten PR-owy, ta PR-owa zagrywka rzucona tym wszystkim newsom i my tak naprawdę nie wiemy. Nie wiem, czy na przykład przez to, że to jest firma notowana na giełdzie, takie informacje nie powinny być jawne, bo na przykład wpływają na akcjonariuszy, którzy chcą inwestować w firmę i powinni wiedzieć, jak dany produkt się sprzedaje. Może się mylę, nie? Dla nas to by było super, bo żyjemy tymi liczbami. To jest, to jest takie ekscytujące. No tak jak ma, mamy listę bestsellerów New York Timesa, to ta, to ta lista bestsellerów gier, moim zdaniem, straciła na wartości, bo ona przestała mieć konkretne liczby, bo e, nie podaje się w ogóle właśnie tych, tych, tych informacji, tej sprzedaży cyfrowej. No tak, że ale, jeszcze... ale czekaj, bo ja, bo ja mhm. jeszcze, jeszcze chcę wrócić, bo, bo, bo ja na razie zacząłem dopiero mówić. Rozumiem, więc, się e, więc jakby pierwsza kwestia to jest to, że ja, yy, ja tego kompletnie nie rozumiem. Nie rozumiem kompletnie, jaki jest Bo, jakby rozumiem, że ludzie, którzy mają PlayStation, którzy nie mają Xboxa, no to oni po prostu, czy nie mają PC'a, na którym mogliby grać, i myślę, że takich ludzi też jest bardzo dużo, to oni po prostu, no nie wiem, tak jak Rafał, no kierują się platformą ze zupełnie oczywistym, racjonalnym, normalnym wyborem. Mam taką platformę, na taką platformę kupuję jakąś grę. W przypadku peceta nie kumam tego. Człowieku, masz game passa, którego możesz wyhaczyć za złotówkę. I mieć po prostu... A kupujesz na Steamie za 250 zł. No, nie wiem, mam wrażenie, że jakieś tutaj dochodzi... Ale może, nie wiem, może ktoś mnie wyprowadzi z błędu. Może znaczy, to ja może to jest debilem. też kwestia taka, że zobacz, jakbyś chciał kupić, nie wiem, grać w Obliviona, w Game Passie, to jest pytanie, czy chciałbyś ją grać w trybie recenzenckim, jak ja to mówię, czyli przejść ją w miesiąc, bo tyle trwa powiedzmy ten, ten cykl Game Passa i się umęczyć, czy dojść do wniosku tak jak to Steve Jobs kiedyś mówił, że jak, jak ci się podoba jakaś płyta tak, muzyczna, to ją kupujesz, płacisz za nią, nie wiem, tam 10 no tak, dolarów ale masz fizycznie i ona jest tą twoja. płytę. A tu tak. za co płacisz? Tu i tak płacisz za możliwość wypożyczenia gry. Poza tym, wiesz, umówmy się, no przecież nie będziesz grał przez najbliższe pół roku, dzień, dzień w Obliviona. Czy ale w są tacy grę. ludzie, co będą grali. No to ja, ja rozumiem, ale to, tak nie no, ale to, wiesz, operujemy teraz skrajnościami. Wydaje mi się, Aha, że okay, z tych, okay. z, zakładasz, że ten pik to będzie cały czas te 200 tysięcy? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to prędzej czy później zacznie spadać. Yy, więc, więc, ale okej, okay, dobra, zostawmy tą kwestię druga kwestia moim zdaniem, to jest niestety właśnie taka że wbrew pozorom yy, jakby, wiesz ten Game Pass wcale nie jest taki popularny jak wszyscy myślą, że jest, a w, na pewno w Polsce bo w Polsce mam wrażenie jak się słucha yy, różnych wypowiedzi to można odnieść wrażenie, że Game Pass to jest po prostu, nie wiem, święty gra gamingu, a tymczasem okazuje się, że okej, okay, gra wyszła w Game Passie i wcale tak nie jest że, co się, co się nie sprzedało yy, że tak powiem, poza Game Passem no poza Game Passem nie sprzedało się Redfall się <śmiech> nie sprzedał natomiast Oblivion najwyraźniej się sprzedał, bo to jest po prostu z jednej strony dobra gra i ludzie na to czekali i nawet ludzie na Playstation to kupili podejrzewam, że do pewnego stopnia sprzeda się też Forza Horizon, w ogóle ciekawi mnie czy Forza Horizon wyjdzie na płycie ta, ta nowa Forza Horizon, nie? Ta, ta, która wyszła na Xboxa, może wyjść, czy, ona ale zobacz. Na płycie, czy ona będzie tylko w cyfrze dostępna. Ale nie wiem, czy jest jakiś sens kupowania jej, jej na płycie, bo na przykład Indiana Jones, ten, ten The Great Circle, to jest przykład właśnie takiej gry, która jest jak ten game key cartridge do Switcha 2. Czyli tak naprawdę kupujesz płytę, a na które jest instalowane. A, a, a jeszcze teraz, bo tak skaczemy, no to, to jeszcze wracając do chwili do, do, do tego Claire Obscure, nie? No to y jakby tu w piku było... Tu w obliwienie mówicie tam, nie wiem, 150-200 tysięcy? Nie, a... 200 tysięcy, tak. 200 tysięcy, a, a, a w przypadku Claire Obscure, 10? 16? Hmm. Nie, 120 chyba. 120, 120 tysięcy. No? Dlatego mówię, pojawiło 120? się Claire Obscur... nie, A nie, tak, nie. Ja nie. Nie, nie. Do... E... Ja to mówiłem, czy, czekajcie. Obscur... Czy 20? Nie, 120 tysięcy. 127 tysięcy. Okay. No to też Dlatego jest mówię... dla mnie... Mhm. Claire Obscur jest takim... Akurat nie chciałem tego też wyciągać, no bo to, to jest gra, która nie należy do Microsoftu i ona prędzej czy później z Game Passa wyjdzie. No, tak, ona była na tym premierę pół roku, rok może być, no. E, widać, ludzie zagłosowali i kupili grę, no ona też kosztowała to. wydaje mi się, złoty, że ona też. Wydaje mi się, że ona a... też nie kosztuje, ona nie kosztuje tyle, co nawet Oblivion, bo ona zdaje się chyba. Ja widzę teraz szybko wygooglałem. To na tych wszystkich jakichś instant 55 gaming, euro, tak. 120 zł możesz ją Za, za 120 tak, zł możesz się kupić. Nie? Na Steamie 160 zł kosztuje. 169. No właśnie, na Steamie 160, tak? Więc. Yy, więc wiesz więc wydaje mi się, że to też jest yy, zupełnie inna sytuacja, może też ludzie chcieli docenić ale znowu też mnie nie dziwi to, że ludzie kupują bo wiecie, ja o tej grze usłyszałem yy, na której zdaje się z konferencji Sony w ogóle to Sony pierwsze I później było zaskoczenie, że ta gra będzie dostępna, yy, tak przynajmniej mi się wydaje, nie, nie jestem w stanie tego sobie, może było wcale tak nie było, ale tak, tak mi się wydaje, że ja na konferencji Sony widziałem tę grę i później yy, się pojawiła ta informacja, że ona będzie w Game Passie. No ale znowu, jeżeli mam PlayStation i nie mam PC-a, na którym jestem w stanie tą grę uruchomić yy, i w nią zagrać, no to co mi po tym, że ona jest w Game Passie? No to ja i tak ją muszę kupić, dlatego w, w dalszym ciągu w może troszeczkę bardziej rozumiem ludzi, którzy chcieli w jakimś sensie na tym Steamie nagrodzić yy, nie wiem, małe studio, dać im zarobić, yy, Francuzi, nie Rosjanie, <grych> wiesz, yy, Ubisoft ich sponiewierał i wyrzucił na bruk, zwolnieni, więc wiesz, więc jakby ludzie też chcieli może tak, nie wiem, dopowiadam, wiesz, bo to jest, znowu, to jest jakaś interpretacja, nie, no bo to każdy może na to spojrzeć inaczej natomiast jeśli chodzi o Playstation no to wiesz, no to po prostu zwykły z, z, zupełnie oczywista rzecz ja planowałem kupić tą grę na Playstation i grać na Playstation i mnie wtedy nie interesuje że ona jest w Game Passie e, wiesz, ja mam, jakby nie ma to yy, dla mnie yy, aż takiego znaczenia yy. nie? ja mam dobre doświadczenia z tym wydawcą, bo oni zrobili ten Pacific Drive wydali e, Sifu yy. e, no i e, i Ultrosa, którego bardzo lubimy Wszystkie obaj Także y, ja miałem tę grę tak czy siak na celowniku i, i, i wiedziałem, że będę chciał sobie y, w nią prędzej czy później zagrać. Stało się tak, że no, na premierę, nie? Ale, ale to też ten cały Kepler Interactive, który mm -hmm. jest jakimś takim dosyć ciekawym wydawcą, bo on y, jest wydawcą należącym do deweloperów, którzy tam wydają gry. To jest jakiś taki konglomerat, gdzie oni po prostu mają własne udziały w nim, nie? I, Czy oni wydali, i... wiesz, dużo ciekawych gier, bo tu patrzę teraz szybko sobie w ogóle... Yy, Chia, Chia chyba było jeszcze. Tak, Chia, a... Cut Quest 3, całkiem to było takie wdzięczne. No Flintlock chyba z tych najsłynniejszych, a to też weszło do Game Passa z tego co pamiętam, a teraz w ogóle będzie rematch. No Flintlock, bo to... No, sobie gra. Taki slasher. Rematch? Uh -huh. tak mi się wydaje, że to się. jest slasher, no, ale tak, tak, ten może będzie. No i rematch, tak, czyli ta gra wiesz, taka z futbolowa, nie? Która też mi ja się jestem, Jak, jak no. piłka mnie jakoś tam szalenie interesuje, to ja powiem, wam, że tego rematcha mam na celowniku, bo mnie ominęła ta piłka z, z tymi z samochodami. Zapomniałem, jak ona się nazywa za każdym razem: Rocket League. Rocket League. Ja w nią nie zagrałem, nie, nie wszedłem w to, bo, kiedy ona była za darmo. Jedyna gra, jakiej nie ściągnąłem wtedy e, z plusa, to był właśnie ten, e, jakaś bzdura, jakaś mała gierka. Nie, nie, nie dodałem tego do biblioteki to mi ominęło. Ale to też I... pokazuje, właśnie teraz się zastanawiałem, jak to, że jednak gra się pojawia w jakimś game pasie albo właśnie w tym plusie za darmo, sprawia, że ona. I bo jest dobra, wiecie o co chodzi, że jakby to była przeciętna gra, no to to, że ona się pojawiła w, w tym ale ona okazała się być ponadprzeciętna. Yy, tak. Zaskarbiła sobie masę sympatii. Która i momenta w sensie Rocket League. Rocket A, League. I, Rocket. I to spowodowało, że ona po prostu eksplodowała na PlayStation i później, tak. jak już została na, na innych platformach, no to ten sukces już tylko został jakby skonsumowany i tak te, te, te, jakby ludzie byli głodni tego, żeby ona się pojawiła na innych platformach, bo bo ten vibe był tak pozytywny. I, i to samo może być właśnie z, z grami w Game Passie, że jeśli jest bardzo dobra gra w Game Passie, no to ona automatycznie no, ładuje tą pozytywną energię, promują ją gracze między sobą, bo opowiadają sobie, słuchaj, zagrałem w grę, albo gdzieś tam wrzucają sobie jakieś komentarze, informacje. My widzimy ten pozytywny vibe, nie? No, czy na YouTubie, czy, czy, czy gdziekolwiek i nagle ludzie są zainteresowani tym. Więc to jest coś takiego, czego się nie da, przecenić w... i to powoduje, że no jednak tych graczy pecetowych, no ja nie wiem, no ile jest tych milionów, no 300 milionów, 400 milionów, jakby to liczyć. No na pewno jest więcej graczy, powiedzmy, wszystkich pecetowych, teoretycznie, czyli jakby ten, ten torcik jest dużo większy niż graczy konsolowych. No, no na pewno, no. Więc, na pewno. więc uważam, że, że my mówimy w ogóle, jak w, w, w kontekście tego, ilu jest graczy, o jakichś takich promilach. Tak, ale... Ale mm. ilu jest graczy, którzy mają jakieś kupują komputery, w których da się grać. Ale nie, ktory, <gry> którzy kupują gry, a nie grają w free to play, e, bo to też jest tak, że no tak. my e, ja tylko poskrobałem właśnie te gry gacza we wakacje i tak naprawdę to ten segment jest tak gigantyczny i wiesz, m, tak naprawdę to, to bardzo, bardzo niewiele osób o tym mówi. W sensie są podcasterzy, nie wieczę mówię, wideokasterzy na YouTubie którzy się tylko tym zajmują i mają milionowe wyświetlenia ale e, ta gra jest u nich stałym tematem, na przykład przez dwa lata cały czas dają, okay. wiesz o każdej aktualizacji materiał omawiają jakieś tam nowe bronie nowe postaci i tak dalej i tak dalej a takie, takie nie chcę być hardkorowe tacy, tacy, tacy gracze jak my, którzy kupują gry i nie grają we free to play, e, My, tego, my to poskrobiemy raz na jakiś czas i co się też spotyka zazwyczaj z negatywnym odborem, bo jak ja opowiadałem o to ZZZ i o tej drugiej gaczy, stela, już pamiętam jak to się nazywało, zone Zero coś takiego? Tak, ZZZ, a to drugie też to nie pamiętam Aha. jak to się nazywało, to te komentarze były no, bardzo chyba negatywne, że nasi słuchacze o tym nie chcieli słuchać. Więc to są jakby dwie zupełnie różne grupy e, mm. Ludzi, którzy grają w te free to play Jak jakiś czas temu oglądałem jakiś materiał z Japonii W co grają młodzi Japończycy I tam e, 90, może nie, ale 80% to były Nie wiesz, nie gry z PlayStation 5 Czy z Nintendo Chociaż tam było trochę bra tego Brawla hmm, Super Mario tam wymienili Ale to były wszystkie tytuły free to play Naprawdę przeglądarkowe gry, MMO i tego typu tytuły, które są za darmo i to, to, było, to było kilkadziesiąt osób zapytanych na ulicy w co grają i wszyscy wymieniali tylko darmowe gierki w Japonii. Mhm. Także myślę, że my tutaj... E... No pewnie jakbyś młodych kilka lat temu, czy kilkanaście zapytał w co grają, to nie wiem, powiedzą ci w Tibie. Później jakiegoś no, Metina 2, a później się okaże, że właśnie Fortnite. A teraz, jakbyś y poszedł do, do, do, do podstawówki, to pewnie właśnie byłby Fortnite i Roblox, nie? Tak, tak, tak. League of Legends. No ale League, League of Legends to mi się wydaje, że starsi gracze, tacy, tacy w sensie starsi, nie że. 40-letni, tylko ta że taki 16-letni. Ta druga plus. gra to była Honkai Star Rail których tak. wspominałem wtedy. Natomiast ja jeszcze tylko słuchajcie, ostatni komentarz odnośnie tego Game Passa dodam, że wydaje mi się też, że paradoksalnie, gdyby Microsoft na przykład mógł powiedzieć, słuchajcie, z tych 30 paru milionów użytkowników Game Passa, których mamy yy, i których nie możemy mieć więcej od 3 lat. Nie, mi się wydaje, że oni gdzieś tam <grym> mówili, że chyba mają już 50, że 34 nie, to było rok nie. temu. Nie, 50. Więc... Tak, tak. Wyślij linka, bo ja wpisałem teraz w Google i nie, nie wypadłem. No ale i... to masz news z 2004 roku. Eee, z dobra, to z lutego. Podaję AI 34 miliony. Tak. No to wydaje mi się, no, ale że AI... ja zapytam eee, i sztuczną 20... inteligencję Copilot, która jest inteligencją Microsoftu sztuczną, więc na pewno za więc eee, eee, trzymajcie się. Copilot. Jest taką sztuczną inteligencją, że jest bardziej sztuczną niż inteligencją. Próbowałem tego, z tego korzystać w pracy i próbowałem nawet takiego domowego wyszukiwania czegokolwiek. I to jest. To Nie jest... no, Copilot napisał 34 miliony subskrybentów na całym świecie, stary. No to w kurde. Ale to z zeszłego roku. To jest dane z zeszłego ale roku. Ale Copilot zapisałem. Nie pisze a z Elias. No no no. no, Nie no Copilot. Ale to jest na luty 2024 Games roku Copa... No dobra, no ale słuchajcie, no to. Ale nieważne. Microsoft celuje w, sto, w 100 milionów do 2030 Oni, roku. To jest ich e, to jest, tak. ich kamień tam milowy i, i mają taki plan. No zobaczymy. Za, za no, ale Dobra, ale spotkamy. ja tu chciałem tylko tak, tak, wiecie, taki po prostu taki przytyk zrobić do Microsoftu, ale to nie o to mi chodziło. Już tam nie, ten Microsoft może mieć nawet pierdyliar tych użytkowników. Nie o to chodzi. No, ale to, ale wiecie, to jest też ciekawy temat. Nawet jeżeli, więc... ale, ale posłuchaj, ale nawet jeżeli on ma dzisiaj... 150 milionów. To w dalszym ciągu fakt, że Microsoft nie mówi, słuchajcie, na Game Passie w tą grę zagrało y, 20 milionów użytkowników. Albo na przykład, dlaczego nie ma Game Pass Charts, tak jak masz czarty, y, wiesz, Steamowe, które ci agregują, y, ile graczy zagrało w daną grę to też by ci dało jakieś wyobrażenie o Bo tym. Bo ten Steam, SteamDB to jest na bazie jakiegoś algorytmu, który po prostu, nie wiem na jakiej zasadzie on działa, ale to nie no jest oficjalne. No rozumiem, e no ale, ale, ale nieoficjalnie też, też chyba nie istnieją takie źródła, które by podawały ile użytkowników gra w daną grę tak? mhm. na Game Passie. Natomiast wydaje mi się, że gdyby ich było dużo, to Microsoft by się tym chwalił. Gdyby na przykład to były rzeczywiście jakieś liczby, yy, które są warte, to by się Microsoft tym chwalił. No, ale Microsoft się tym nie chwali. Microsoft nie mówi. Microsoft mówi Game Pass, yes, the best. No tak, ale pewnie jakbyś zapytał, czy, czy z czy tej inteligencję, czy Phil Spencer czy... jest zadowolony z Game Passa, to powiedział, że to jest najlepsza rzecz pod, pod słońcem, no nie, że, że zrewolucjonowała w ogóle gaming i, i przed Game Passem nic nie było. nie. No ale jedna rzecz, bo pod koniec, i to wspomniałeś o tym, pod, Juliuszu, pod koniec kwietnia wychodzi Forza Horizon 5. Poczekaj, Phil Spencer, szef Dzisiaj. Xboxa, wyraził tak, tak. zadowolenie z Xbox Game Pass, ale podkreślił, że usługa nie jest dla każdego. W wywiadzie dla magazynu wariaty, zazna wari wariaty <grym> zaznaczył, że Game Pass <grym> Magazyn jest, wariaty, tytuł jest świetną opcją dla graczy, którzy często korzystają z różnych gier, ale dla osób grających w jedną lub dwie gry rocznie, lepszym rozwiązaniem może być ich po prostu zakup. Spencer również zauważył, że no największy tak. wzrost popularności Game Passa odnotowuje PC, na PC i w chmurze, podczas gdy rozwój na konsolach jest bardziej stabilny. Czyli do dupy. Czy korzystasz z Game Passa? Jeśli tak... Yy... A, to czekaj, to mnie Copilot pyta, czy korzystasz z Game Passa? Jeśli tak, jakie gry najbardziej ci się wciągnęły? Żadne większość jest do dupy ale on no nie rozumiem, zapamiętuje że Game Pass może nie trafiać w twój głos zwłaszcza jeśli preferujesz konkretne gatunki gier może warto dać szansę kilku mniej znanym tytułom czekaj, zapytam go, co polecisz no widzicie, ale nie, chodzi mi o to czy, no. czy uważacie, że to jest dobry krok że teraz wszystkie te, te starsze marki te ekskluzywne marki przestaną już być ekskluzywne dla Microsoftu? tak to jest dobrze. no, no dla, dla fana, tak, dla a, nie, czy, czy, czy aha, ty, ty pytasz, czy one się staną, czy że jak to oceniamy? Nie, czy to jest dobrze? Czy, ty, czy, no czy to, że po prostu y, zamykamy rozdział konsola Xbox i zostajemy przy powiedzmy. Nie, to o nie jest sprzętach. dobre. Ale to nie jest dobre, że Xbox, znaczy tak. E, ja mam coraz większy tam. Co, coraz mniej sympatii dar, że tą tą korporację i doświadczenia Microsoft. z Win Microsoft. Tak, z Windowsem okay. 11 po prostu e, to jest jakaś e, droga przez piekło e, zawodowo z tym, z tym systemem operacyjnym. Więc ja nie jestem fanem. Mam Xboxa i będę tę konsolę odpalał co jakiś czas, sobie grał w gry, których na przykład nie kupiłem na PlayStation 3 albo mam ekskluzywy właśnie na, na Microsoft. I chciałbym, żeby była konkurencja dla Japończyków. Nie oszukujmy się, to jest ważne, ale szczerze mówiąc to, że im się nie udaje, to mnie nie smuci, że to akurat ich spotyka. Mam to, nawet się z tego cieszę, że to, że, że, że wiesz, że największa korporacja na świecie i, i, i nie potrafią. Coraz większą, wiem, że to brzmi nie, niezbyt y, dobrze i i Pewnie się głosy odezwą, że, yy, no, że jestem fanboyem PlayStation. To nie jest tak. Po prostu yy, to, że to jest, i, to jest Microsoft, to, to mnie to cieszy. Że, że są najbogatsi i nie potrafią. To jest jakieś takie budujące dla mnie. Chciałbym, żeby, był, żeby była konsola, na przykład od Steama. Yy, która będzie konsolą, w sensie będzie skrzynką Z jakimś tam systemem ICH I ja będę mógł sobie kupować gry na PC-cie, Na laptopie, kupić, dodać sobie do mojej Biblioteki Steamowej I grać w nią na tej konsolce, na takim pudełeczku, do którego będę miał pada Bardzo bym chciał to I jeżeli coś takiego wyjdzie Bo Steam Deck nie jest dla mnie mm, Na ten moment w rozważaniach, aczkolwiek nie wiem czy tego, czy, czy, czy nie dokonam zakupu kiedyś Steam Deck'a i to będzie moja druga konsola na, na rzeczy, które, których na Playstation nie będę mieć A... no tak to wygląda z mojej strony, ja uważam że bardzo dobrze, że oni idą w stronę wydawania gier na wszystko bo dzięki temu nie muszę kupować yy, ich usługi, nie muszę kupować ich konsoli, kupię tylko ich produkt, jakim jest gra i zagłosuję na przykład właśnie w ten sposób portfelem za, za czymś, co, w co chcę grać, a nie za ich polityką ogólną nie tam wydawania kupowania dziesiętek studiów i wydawania wszystkiego do, do Game Passa tylko ja chcę grać w te, w te gry, chcę grać w Duma i id software grę w Vespra Vesp, tak? Wsparcie okaże, tak, znaczy, Wspar... ja, ja, okazałem wsparcie ja się... Bethesdzie teraz, hmm? także o, to, o to, to, to, to mnie cieszy, nie? Znaczy dla mnie na przykład, ja wiem, że już zaraz się dziwi, z tego co powiem, ale ja uważam, że i to trochę też wiąże się z tym Steam Deckiem, o którym mówiłeś, ale nie do końca mm, chodzi mi o, o to, tylko że po prostu że jest podobna forma, ale Switch 2 no to jest jeszcze taka ostatnia, moim zdaniem, konsola, bo, bo z PlayStation właśnie widzimy z tymi grami, które się już nie mieszczą na tych płytach, że to może być ostatnia konsola, którą możesz gdzieś tam naprawdę być offline i mieć kupić jakąś grę na kartridżu jeśli ta gra będzie cała na kartridżu, po prostu wkładasz ją do, do konsoli i od razu grasz. Nie czekasz na instalację, nie czekasz na to, że się jakiś patch pobierze z, z internetu, nie czekasz, że coś się skopiuje też z internetu, tylko wkładasz i grasz. I dla mnie to jest mega nostalgiczne doznanie, bo tego nie ma. Tego nie ma już właściwie teraz. Jak jest jakaś gra na PC, no oczywiście ona się instaluje w całości, ale jak czasami chcesz zagrać, bo masz czas wieczorem, a nagle się pojawia jakiś, nie wiem, 50-gigowy patch, no to sobie plujesz w brodę, że już wiesz, że już teraz nie zagra. no wiadomo, że są światłowody, no nie, są jakieś różne sytuacje i nie, nie każdy to przeżywa, ale dla mnie to jest coś niesamowitego, że mamy jeszcze konsolę, która będzie miała swoją premierę w 2025 roku, które, która nie wyzbywa się tej, tej takiej tradycji, no że ale... konsola to jest to jest cartridge czy to jest nośnik, ale który wkładasz do gry. Ale że w Japonii pokazali pudełka Wszystkich tytułów, ten third party tam było, nie wiem, 16 tytułów i wszystkie były, nie były card tylko były tym ki coś tam, nie? A no, może to były, były I... te przypadki, ale ale, ale nie, ale... słuchaj, bo rzeczywiście oni wydadzą na card swoją grę Mario Kart World, ale chcesz zagrać w Jakuzę czy chcesz zagrać w cokolwiek innego, od innego wydawcy, i to jest keycard. To nie jest... Yy... No to to jest moim zdaniem strzał w stopę. Cardwich. Tak jest ale w Japonii. Znowu, yy, no tak, w ale tygodnia... CD Projekt już zapowiedział, że głoszno. ich gra w wersji Ultimate, y -hmm. czyli Cyberpunk 2071, w całości mieści się chyba na 64 gigabajtowym karcie. Tak tak to chyba gdzieś przeczytałem. Więc więc no dla mnie to na przykład jest yy, no... Plus, i, i, i jak ja na przykład mam kupić y, czy cyfrowo, czy takiego gamekarta, czy to, to wiem, że może niby możesz tego gamekarta odsprzedać, że on, że on nie traci w cudzysłowie tej wartości, tak jakby to był, był kod z drabka, ale jednocześnie uważam, że y, y, y, y, wtedy się odbiera tej magii, tego tej, tej grań konsolowemu takiemu z tym. No ale też nie oszukujmy się, y, od wielu lat większość gier, w które gramy. By, by są dystrybuowane cyfrowo. No, na PCcie właśnie wszystkie. Znaczy ja nie, nie mam nawet napędu fizycznego, więc na, na PCcie jestem 100% cyfrowy. No, a na konsolach no to co się staram. No, na switchu jeszcze, jeszcze się bronię, yy, bo, ale kupuję. No nie to gra, o której tak tylko wspominam, bo, bo nie wiem, czy to będzie gra, którą będę kończył yy, przez cały 2025 rok, czyli. ZinoBrade Chronicles X. No, mi zależało, żeby kupić tę grę właśnie fizycznie, żeby ją mieć na cardidżu, żeby żeby ją mieć po prostu, a nie żeby ją sobie gdzieś z e-shopu ściągnąć i, i ten. No nie, może jestem, może jestem taki dziwny. No ale to jest też trochę odbiegam powiedzmy od, od, od tej dyskusji. E, Juliuszu, ty, ty rozumiem. Em, Masz jakieś ja mam wrażenie zdanie, a propos ja, tego, Tak, Horizon, ja, mam, tak ja mam takie zdanie panowie, że kiedyś yy, byli skrybowie, którzy przepisywali wszystkie dzieła literackie w klasztorach. A potem przyszła. Yy, przyszedł, przyszedł Gutenberg, Gutenberg kurde. Zrobił maszynę, i nagle się okazało, że każdy mógł mieć pismo święte w domu, a nie tylko. Yy, nie no i do czego to, to doprowadziło? Tak zalec, to doprowadziło? Yy, nie, no to, to doprowadziło. Ja zmierzam tylko do tego, że generalnie jakby ten świat gdzieś tam idzie do przodu. Pewnie yy, potrzebujemy jakiejś zmiany w przepisach, która. Bo pojawiają się takie głosy, że jeżeli te gry są w formie cyfrowej, no to istnieje ryzyko, że. Yy, yy, stracimy, że wydawca tak. może je po prostu wyłączyć w którymś momencie i stwierdzić, czy tam producent i stwierdzić, że jakby, że koniec, do widzenia. Więc myślę, że to też jest jakaś kwestia jakichś tam zmian takich legislacyjnych yy, związanych z tym, z tym prawem i tak dalej. No ale wiecie, no jakby, kurde, no nie wiem, pooglądajcie sobie te filmy, wasze ulubione science fiction, które się dzieją. jakby, no to jest jakby... To wszystko Miemno. idzie w tę stronę, no kurde, no ja wiem, że jest jakiś retrofuturyzm i tak dalej będziemy zaraz opowiadać ciągle o, o, o Falloutach i wielkich taśmach perforowanych, które, wiesz, kiedyś maszyny w fabrykach drukowały czy, czy pracowały, bo się robiło taśmy perforowane, czy karty, przepraszam, perforowane, czyli, czyli po prostu karty z dziurami, które z tyłkami, się wkładało tak. do maszyny i maszyna to po prostu... Było. Tak, no kiedyś to było, wiesz, no dlaczego dzisiaj gry nie są wydawane na kartach perforowanych, nie dlaczego ja nie mogę sobie do mojego PlayStation pod... Tak brzmicie czasami, znaczy nie mówię Rafał, ale, ale ty Damian, tak brzmi no nie, no, ja dlaczego tak, ja, ja, ja nie mogę brzmi... dzisiaj do mojego PlayStation 5 za cholerę podłączyć kasety tego magnetofonu i na kasecie wgrywać sobie przez parę godzin nowego Indiana Jonesa, stary, z taśmy Właśnie. magnetofonowej, dlaczego ja tego nie mogę zrobić no nie możesz tego Doskonałe zrobić, bo się czasy no bo się czasy, czasy, czasy ale... zmieniły no dokładnie czasy się <laughs> zmieniły Otóż... nie spodziewałem się tego plot twistu w swoich ustach, Juliuszu, nie trzeba... Cz... Mamy, mamy nowy tytuł odcinka. Już ten magazyn wariaty i czasy się zmieniły. No po prostu będziemy musieli przegłosować <śmany> na końcu. Ale, ale, ale wieś, nie, dobrze, no, jakby... no, ja wiem, ale wie, ja chodzi mi o to, że nie ja to, po prostu... Ja to zresztą, ja to zresztą też mówiłem. nie to jakoś tam specjalnie boli. Oczywiście to nie znaczy, że ja sobie... Bo my to sobie tak rozumiemy, wiesz, to nie znaczy, że ja to sobie akceptuję. dworuję z siebie, czy teraz, wiesz, uważam. Nie, no jakby rozumiem, to jest jakiś element nostalgii, yy, który, który jest dla ciebie ważny i, i, i który byś chciał, ale mi się wydaje, że siłą rzeczy wiesz, yy, no nic z tym nie zrobimy, niestety, nic z tym nie zrobimy. Mhm. Też nic z tym, podejrzewam, nie zrobimy, dlatego, że z czasem te gry będą zajmowały jeszcze... Wiesz, no kurczę, no kto kiedyś myślał, że gra będzie zajmowała 120 giga, nie? No dzisiaj te wszystkie aaa to są po 120 giga, a rekordzistą absolutnym jest gra, które, o której ja bym nigdy nie powiedział, że tyle będzie zajmować, czyli Call of Duty, która dzisiaj zajmuje po 250-300 giga, jakbyś chciał to wszystko zainstalować. Ale to sam launcher. Tak? Sam, launcher. No, sam launcher, no to, to jest, wiesz, no to są, to są jakieś tam absurdy, nie? I wiesz, i yy, jakby... Szczerze powiedziawszy mi to nie przeszkadza. Natomiast, co do Microsoftu samego, wracając do tego pytania głównego, czy to dobrze, czy źle, no nie wiem, wiesz, ja, ja podejrzewam, bo czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły i wiesz, mi się wydaje, że to zależy tak naprawdę od tego, w którym momencie ktoś w Microsoftcie, nie wiem, może ten Satya Nadella, może ktoś inny, po prostu walnie ręką w stół i powie tak, fil. Już nawyrzucałeś y, korporacyjnych pieniędzy na te wszystkie swoje zwariowane pomysły. Koniec, dość, już wystarczy, nie? No ale wiesz, bo, y, bo mi się wydaje, korporacje że korporacje są zakochane w subskrypcjach. Tak, Adobe, ale mi się wydaje, no dobrze, ale mi się wydaje, że nawet jeżeli, wiesz, y, nawet jeżeli dzisiaj Game Pass y, ma te, y, załóżmy, żeby miał w okolicach 50 milionów, no to PlayStation Plus też ma w okolicach 50 milionów. Yy, oczywiście yy, PlayStation Plus w wersji, teraz gdzieś widziałem jakiś taki nie wiem na ile to jest prawda, więc, więc tych użytkowników, którzy mają PlayStation Plus w tej wersji premium yy, z tymi grami w chmurze, z yy, tam pełnym abonamentem, z pełnymi wersjami i tak dalej tak dalej, jest pewnie nie wiem, 20% tam ktoś gdzieś mi mignęło, że nie jest 15, 15 milionów, tak, więc yy, mających to, no ale też przypomnijmy sobie, że jednak PlayStation daje co miesiąc, nawet w tym najstarszym naj... Najprostszym abonamencie daje y, jakby pełne gry, które sobie przypisujesz do konta, i dopóki masz ten, ten cały y, PS, Plus, no, to, no to powiedzmy, gdzieś to masz. Y, nie wiem, co czeka Microsoft, szczerze, powiem, bo Microsoft niestety i, i tu podejrzewam, że się z, zgodzę, nie wiem, teraz akurat Rafał o tym nie mówię, ale kiedyś wydaje mi się, że o tym rozmawialiśmy. Podejrzewam, że no Microsoft to jest niestety taka firma, która, wiesz, jednego dnia może mówić: Wow, super, świetny sukces, a drugiego dnia po prostu wszystko zamknąć, no bo to jest też pewna cecha wielkich korporacji, tak, które tak no działają. Tak, może powiedzieć, nie, co ty, Horsa Horizon 5 na, na, na PlayStation Absolutnie, 5? Absolutnie, tak. A, A potem jutro już pudełka dotłocznie. Dokładnie, i tak, tak samo tak, z Gearsami, tak samo ze wszystkim. Więc, więc oni po prostu mogą tak któregoś dnia przyjść i, i, i powiedzmy tego Game Passa mhm. zaorać, nie, że tak powiem, i stwierdzić, że, że to im się do końca Yy, nie podoba i, i zamykają. Nie sądzę, żeby tak się stało, ale jest to jakiś tam możliwy scenariusz. Yy, mm -hmm. Teraz tak, czy to dobrze? Wydaje mi się, że w koniec końców to jest dobrze, no bo nikt mi nie powie, nikt mi nie powie, yy, że Microsoft na grach, które wychodzą w Game Passie yy, zarabia. I ja nie wierzę w to, że Microsoft zarobił na yy, Indianie Jonesie w Game Passie. I ja nie wierzę w to, że Indiana Jones przełożył się na jakiś Radykalny wzrost. Pewnie jakiś wzrost subskrypcji mógł nastąpić na ten miesiąc za złotówkę, ale to są śmieszne po prostu pieniądze, wiesz, to, to, to jest śmieszne. Ja myślę, że Microsoft zacznie na Indiana Jonesie zarabiać w momencie, jak yy, przyjdą te wyniki. Nie wiem, czy już chyba weszło do sprzedaży, tak? Na, na, na pude w pudełkach ta, ta, ta wersja na PlayStation 5? Yy, Ach, parę tygodni temu. Tak, więc, więc wydaje mi się, że to, to wtedy Microsoft będzie wiesz, na tych grach zarabiał, a one będą wychodziły yy, w pudełkach. I też jest druga rzecz, o której też ja mówiłem. To, to też dobrze, dlatego że rzeczywiście Microsoft zarobi na tych grach, bo fakt, że dana gra ukazuje się wyłącznie w Game Passie, też radykalnie obniża jakość. No, nikt mi nie powie, że Forza Motorsport, którą lubię, jest, jest spoko grą. Ta, ta mówię, ta, torowa, ta ta powiedzmy taka bardziej symulacyjna, nie Horizon. Y -y. Y -y. nikt mi nie powie, że to jest jakaś super gra y wiesz, w porównaniu z Gran Turismo to to jest bida z nędzą nie? Jakby model jazdy jest świetny św jeździ się świetnie, wszystko gra i buczy ale w porównaniu z Gran Turismo pod względem tego wszystkiego jak Gran Turismo prezentuje historię tych samochodów te wszystkie rzeczy, no jeśli ktoś jest fanatykiem samochodów, lubi motoryzację lubi te wszystkie rzeczy, fascynuje się tym, tymi rzeczami no to po prostu w Gran Turismo znajdzie więcej i nikt mi nie powie, że to nie jest właśnie efekt tego, że gra wyszła w Game Passie i po prostu wiesz, ktoś stwierdził dobra, no jakby nie nie, nie możemy I o, wiesz... I o Gran Turismo zrobiono film, a o Motorsport w Forcie, no, nie, chyba nic. Nie. nie zrobiono, chociaż swego czasu jakieś tam próby połączenia, wiesz, Forcy z Clarksonem. Yy, myślę, że finalnie nie były złe, tylko jak to w przypadku Ale to Microsoft, była która część? Chyba to trójka, to chyba, jakieś... chyba trójka, trójka mi się. Czwórka, tak? czy czwórka, tak. Tak. tak. Tylko wydaje mi się, że wiesz, że finalnie, no jak to z Microsoftem bywa, yy, kompletnie niewykorzystane, tak, jakby potencjał totalnie. Gdzieś, gdzieś totalnie zgubiony, nie, i... i hmm. A przecież mogliby, mają hajs, mają Force. No. Więc, więc mogliby to zrobić. Więc krótko podsumowując, dobrze, dlatego że po prostu Microsoft trochę zarobi na tych grach i przynajmniej, wiesz, one będą dalej wychodzić. Dobrze też dla tych w Game Passie, bo nie zawsze je będą mieli w Game Passie, więc jeżeli, nie wiem, czy masz Xboxa, czy masz PC, który jest w stanie jakby pozwalać ci grać w gry, no to super, to, to, to, to, to wiesz, to, to z tego skorzystasz, tak? Rozumiem. No to panowie, e, e, możemy teraz przejść do segmentu, w co ostatnio graliśmy. Mm -hmm. i Ja mogę tak zahaczyć o tego Game Passa i o te liczby, o których e, Rafał mówił, bo grałem w grę South of Midnight. Nie wiem, czy, czy kojarzycie ten, ten tytuł. On, on właśnie nie zdobył jakiegoś turmem jakichś chyba, chyba sympatii graczej, no nie sprzedał jakoś się fenomenalnie, ale to nie jest długa gra, więc jeśli ktoś ma właśnie tego game Passa, no mógł, mógł ją sprawdzić i yy, no przyznam, że ja to zrobiłem bo trochę mnie zaintrygowała. Nie wiem, czy ty już miałeś w chwilkę okazję spędzić z nią. Tak, uruchomiłem, odpalci. zobaczyłem... Kupił na Steamie. Nie, myślę. nie, uruchomiłem w Game Passie, zobaczyłem te durne dialogi i stwierdziłem, że ta gra jest tak mega przewidywalna, że nie chcę mi się w nią grać, więc po prostu wyłączyłem. Nie wiem, może kiedyś wrócę, ale kompletnie mnie ta gra nie Czy nie Wiesz co, to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że ja uważam, że, że ta gra by lepiej się sprawdziła jako, jako film animowany, jakoś taka historia, Niż, niż się sprawdza jako gra. Bo, bo yy, to pierwsze, co się rzuca w oczy i pewnie to widzieliście, to to, to wprowadzenie jest taką bardzo dobrze zrobioną animacją poklatkową, niemal yy, to znaczy tak, ma takie wrażenie sprawić, bo to tam nie filmowano prawdziwych kukiełek, ale to jest wszystko tak, tak, tak pięknie, artystycznie zrobione i wprowadza się w taki klimat jakiś taki e, jakiś taki e, być może magicznej e, historii, takiej, tego realizmu magicznego i to jest, to jest dobre. Tak? No później okazuje się właśnie, że jest takie dosyć e, no, dramatyczne otwarcie, bo, bo poznajemy tą główną bohaterkę, której matka pracuje chyba w jakimś takim ośrodku pomocy. Nadchodzi wielki huragan, sztorm, e, który zmiata z powierzchni e, tam e, dom, w którym oni mieszkają i go porywa. No i nasza bohaterka po prostu e, za nim podąża i nagle jakby w, zaczyna się już właśnie jakby wejście w ten, w ten magiczny świat. On, on powoli, powoli się nam otwiera, zyskujemy jakieś takie moce, odkrywamy ten świat i muszę przyznać, że to, co w tej grze właśnie mnie tak urzekło, to przede wszystkim było to, jak, jak, jak budowana jest narracja w tym świecie, jak te postacie właśnie wyglądają, jak, jak się, a to, co zupełnie y, gdzieś moim zdaniem nie wyszło, to, to jest walka, bo bo sama gra jest z perspektywy trzeciej osoby, więc są, yy, więc nasza bohaterka, kiedy bo nazywana jest tkaczką w tym, tym, tym świecie, który ja porównałbym do, do jakiegoś takiego do południowej, yy, amerykańskiej południowej wersji yy, Alicji z Krainy Czarów, bo to tak, tak właśnie mamy do czynienia z jakimiś takimi gigantycznymi sumami, które, które nam, nas wprowadzają w ten świat, opowiadają nam o, o, o tych mocach, o tym co się dzieje, te, te historie, które poznajemy, one są też y, przedstawione przy wykorzystaniu, no nie wiem, y, jakby przejścia postaci z tych historii w jakieś takie zwierzęce odpowiedniki. No, wszystko w tej, tej, w tej grze bardzo ładnie się układa. E, elementy platformowe, no wiadomo, że te, te moce, o których wspomniałem, to jest tam bieganie po ścianach, to jest, to jest przyciąganie od, odciąganie przedmiotów. Jest, jest mnóstwo zagadek środowiskowych, gdzie musimy coś prze, przepchnąć, coś przełożyć. no I przepięknie to wygląda, w, a zbudowane jest to na Unreal Engine 4, czyli nie na najnowszej technologii. Więc śmiga to po prostu na moim sprzęcie fantastycznie i, i to pięknie wygląda, ale w momencie, kiedy dochodzi do, do walki i to są takie walki właściwie arenowe, zamyka się to, pojawiają się takie, takie demony, które po pokonaniu musimy spróć. To w, wszystkie te takie analogie właśnie do tego tkania, do tych do, do, do tego, że znajdujemy jakieś takie kłębki, czy jakieś, czy jakieś inne takie, takie nazwy padają, że to wszystko jest yy, yy, no, w tej walce takie mało interesujące. Oczywiście, jakbyśmy sobie podnieśli poziom trudności, no ta walka będzie dłuższa, będzie bardziej uciążliwa, nasza bohaterka będzie dostawała więcej obrażeń, ale tak naprawdę ona będzie powtarzalna, nudna i, ty, i, i w ogóle ten element ja bym wyciął. Zostawiłbym być może walki z bossami, bo one też stanowią jakiś taki rodzaj no, jakiegoś takiego połączenia, bardziej nie że musimy okładać jakiegoś bossa, aż on padnie, tylko do tego, że musimy pewien schemat wypatrzeć, tego się, tego się trzymać i w momencie, kiedy powiedzmy, coś zrobimy, dopiero wtedy możemy coś zrobić, żeby tego wielkiego bossa, przeciwnika pokonać, a mamy właśnie takiego aligatora, chyba jednookiego Toma, mamy, mam, no nie chcę tutaj za bardzo zradzać, ale nie jest tych, dużo tych bossów, ale naprawdę to wszystko jest przepięknie pokazane i ta historia jest dosyć przejmująca, bo to jest historia dziewczyny, która, która na początku ma mnóstwo wyrzutów do matki, że ona więcej jakby poświęca czasu pomagając innym niż, niż, niż jej, nie? więc taki, taki zaczyna jako egoistka, no, ale jak w każdej historii, no mamy tutaj mamy przemianę, tam w tym momencie poznajemy, z jakiej rodziny jest ta dziewczyna, kim była jej babka, no bo ojciec jej już nie żyje, też nie, nie wiadomo w jakich okolicznościach, ale no, powiem tak, przede wszystkim przepiękna oprawa, fantastyczna oprawa muzyczna, nie tylko graficzna, ale muzyczna, co się... Rzadko zdarza to mamy podkład muzyczny, kiedy przechodzimy rower, śpiewany. I, i w, w tych utworach, które czasami są e, bardziej jazzowe, jakieś bluesowe też, e, mogą być e, te jakieś chóry. opowiadana jest ta historia albo historia e, tego, co, co przeżywamy i to świetnie świetnie się komponuje. Możemy na to nie zwracać uwagi, no bo w ferworze jakiejś akcji no nie, to, jest, to jest coś, co może nam umknąć to jednak e, ta historia i, i, i tej, tej, tej postaci tulącej moli, która y, jak Baba Jaga przyciąga do siebie dzieci, to, to, to tam jest mnóstwo jakichś takich historii, które e, być może w jakimś stopniu nie tylko są charakterystyczne dla, dla tego amerykańskiego południa, ale w jakimś stopniu można też je odnieść nie wiem, do jakiejś do historii, nie wiem, może europejskich, jest, nie wiem, z baśni braci Grimm i tak dalej. Więc e, to jest gra, którą absolutnie Polecam właśnie w Game Passie, bo można w nią zagrać za darmo. Przejście jej zajmuje, nie wiem, jakieś 12-15 godzin, więc to jest coś, co jeśli was wciągnie, to fajnie, jeśli nie, nic nie stracicie, yy, nie musicie jej kupować na, na, na Steamie. No i to jest to jest taki mój mały, krótki wkład w, w kącik, w co ostatnio graliśmy, zanim przejdziemy do... Claire Obscure, ale też zapytam was no nie wiem, Rafale, czy, czy oprócz Claire Obscure i Monster Hunter'a to coś grałeś jeszcze takiego? Eee, wiesz co? Tak, ale bo grałem w Atomfall. Kupiłem go jeszcze w marcu i nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać przez cały kwiecień. Kolejna gra, która jest darmo w Game pasie, a tu tak. widzę, że wybrałeś sponsorowanie Microsoftu. Znaczy to nie, to nie jest e, Microsoftu, to jest. E, A, przepraszam. Rebellion. To jest gra od Rebelliona i to jest takie podwójne A i to jest. E, to, to, to było trochę sprzedawane jako e, Fallout, ale z takim brytyjskim humorkiem. Więc mhm. to nie jest Fallout, to nie jest gra typu BTSD, tylko to jest Immersive Sim. I to raczej nie jest jakoś szalenie zabawna gra. Bardzo kompetentnie zbudowany świat, ale chciałbym mieć więcej czasu, żeby o tym pogadać i trochę tę grę zostawiłem, tak że ona jeszcze. Um, znaczy, na pewno bym chciał kiedyś do niej czeka. wrócić, bo ja też ją zainstalowałem w Game Pass, ale później jak się okazało, że te wszystkie inne gry, m.in. Oblivion Remaster, m.in. właśnie Clare Obscure i, i Saturn że tak tym zajmują, to ja ją odinstalowałem z czystą taką świadomością, że. <laughs> Wiedziałem, że to jest grana, nie wiem, na jakieś 30-40 godzin, pewnie. Tak, tak nie mam. Nie, chyba, hmm. chyba takie jedno przejście jest trochę krótsze. Mm, o, to okay. jest bardziej do, do 30 godzin, tak jak yy, czytałem i, yy, i wiesz, to, bardzo mi się ta gra podoba. To nie jest tak, że y, zostawiłem ją, bo, bo coś mi nie grało. Hmm. Naprawdę w tej grze, poza dosyć trudną walką, to mi się wszystko podoba i to jest specyficznej immersive sim gdzie mamy naprawdę jakieś tam wybory i możemy na różne sposoby przejść są frakcje różne i, i te lokacje są też e, fajnie zrobione tylko że ilość innych tytułów e, no Monster Hunter to codziennie jest tak od, od, od premiery codziennie gra w Monster Huntera ale też e, po tej wymianie naszych zdań na grupie, znaczy na naszej tam czacie ja zainstalowałem trochę wcześniej Monster Hunter Rise i tam też wbiłem trochę godzin. Wszedł ten Oblivion, wszedł to Claire Obscure, ale też trochę mniej grałem ostatnio, więc mhm. na tego Atom nie miałem czasu. A no przyznam się, że, że chciałbym tę grę przejść zanim będę o niej się wypowiadał, bo, bo wydaje mi się, że po tych tam nie wiem, 8 czy 9 godzinach jeszcze nie mam pełnego obrazu no, ty też tam... tak, sporo zagrałeś w sumie, bo tam ja słyszałem właśnie takie ciekawe rzeczy, że tam wiele, wiele takich aspektów, nie? Jak to, jak, w jaki sposób prowadzisz rozmowę z ludźmi, e, co tam zrobisz, nie wpływa na to, co, e, jak inni później zareagują, więc, e, więc to może być taka gra, którą e, można przejść wielokrotnie na różne sposoby, nie? Tak, jak w każdym chyba... numerze simie właściwie. Tak. tak, tam jest chyba w ogóle siedem zakończeń, e, czy nawet osiem, więc to jest mhm. gra do, do wielokrotnego przechodzenia tak jak myślisz Dishonored e, ale to też tak trochę wyszło, że w lutym grałem w tego Dishonored i jasne w, wpadł Monster Hunter i, i gdzieś tam tą dwójkę e, przechodzenie Dishonored zaniechałem i skupiłem się na polowaniu na potwory, natomiast ten Atomfall trochę się wpisuje w to i, i niekoniecznie też e, mam ochotę grać, yy, kończyć tę grę, zanim nie skończę Dishonored 2, także wydaje mi się, że to jeszcze jakieś tam dwa miesiące ta gra sobie odczeka. A, no głupio mm -hmm. to mówić, bo, bo mógł, pewnie mógłbym przysiąść z dwa weekendy i to, to skończyć, ale jest dużo, dużo innych gier, które odciągają. No to jest ten problem, że ta, ta doba jest za krótka, no albo, albo jakieś L4 by się przydało, coś w tym rodzaju. <laughs> no <laughs> nie, tak, nie, nie, nie, tak. absolutnie nie planuję L4. Teraz będzie Majówka może, może trochę się uda, mhm. może to Dishonored skończy. Tak. tak. E, Juliuszu, a ty w co, w co ostatnio grałeś? No ja tak naprawdę tylko w, czekaj, w co ja ostatnio grałem, no w tego Obliviona chwilę, no i w ten Claire Obscure czy ja jeszcze w coś grałem w coś na pewno tam jeszcze wiesz mhm. bo to jest jeszcze ten moment takiego wiesz sprawdzania jak co działa No na pewno wracał, a ty wbijeś już Rafał Platynę w Monster Huntera? stary, brakuje mi jedna mini korona do Platyny mhm. i um, wiesz to jest tak że y, mógłbym Cztery godziny wiesz, odświeżać mapy i chodzić i sprawdzać te, tego potwora i wiesz Mógłbym to robić, ale ja tego nie robię i tak naprawdę ta miniaturowa kolana to jest ten najmniejszy okaz nie? Yy, a ja tego nie robię, po prostu bawię się, mam taki swój własny cel, żeby pokonać wszystkie potwory każdą bronią i jestem teraz na. Trochę mnie ty zainspirowałeś, że grasz tym rogiem. Hunter, hunt, hunt, łowieckim rogiem. A ja w ogóle wiesz co? To, to, to, to ci powiem, że ja zacząłem eksperymentować różnymi broniami, wiesz? I, I jakby. Bo tak jak zacząłem grać w Monster Hunter Rise, to ktoś mi tam podpowiedział, że graj sobie tymi Dual Blade'ami, bo to jest najprostsza broń. No i ja tak grałem, nie? I pod koniec zacząłem. Jak już miałem tam wbite z 80 godzin, no to wtedy zacząłem się zastanawiać i, i, i tam eksperymentować z innymi, ale też ostrożnie do tego podchodziłem, bo się trochę bałem. W tą grę zacząłem od Glewi, bo po prostu mi się spodobała. Mhm. Potem przerzuciłem się na długi miecz, potem przerzuciłem się na... Wiesz, i, i jakby niesamowicie dużo fanu sprawiało mi odkrycie mechanik związanych mhm. z daną bronią, bo jak na początku zaczynasz rzeź, to kompletnie nic nie wiesz i to wcale tak nie jest, że jak obejrzysz te poradniki, to czy, czy zobaczysz te tutoriale, to nagle umiesz. To I tak musisz poświęcić trochę czasu nie? Yy, z tą bronią, żeby ją poczuć, żeby zobaczyć tak naprawdę jak się wyprowadza te kombinacje, o co tu chodzi, jak je aktywować, na czym to polega. A do tego jeszcze, wiesz, bo każda z tych pancerzy daje ci jakieś dodatkowe bonusy, daje ci jakieś dodatkowe tak. abilitki, które też zaczynają korelować z twoją bronią i z tymi różnymi elementami. Ja się jakoś tak specjalnie z tego nie doktoryzuję, nie, tak się z tym specjalnie nie próbuję przejmować, bo nie wiem, może już jestem za stary, żeby to wszystko połączyć, ale bez wątpienia, bez wątpienia, wiesz, sprawia, sprawia mi to dużo frajdy, nie? I i, i to Oj. odkrywanie tych broni. Na pewno wiesz, gdy nie masz tarczy, to nie potrzebujesz e, tych umiejętności do blokowania, nie? Mhm. To, to, to oczywiste. Tak, tak, tak, tak. E, ja na przykład zacząłem e, grałem miecz starczą tak To jest moja podstawowa broń, najlepiej się w tej czuję i tak zacząłem i tak e, kiedy jakiś tam cięższy potwór, to wracam sobie do tego oręża. E, żeby, żeby się nie, nie wylądować na wózku, nie? To, to, to szybka zmiana, bo jednak mi nie idzie, ale bardzo dobrze walczy mi się młotem, bardzo dobrze mi się walczy tym rogiem łowieckim, jest super, ta broń jest super Aha, i to jest super. jeszcze super, że one wypadają, znaczy tak, jak zależy jak, z jakiego potwora sobie ten róg wykujesz, to e, te ciosy są rzeczywiście inne, bo moveset jest powiedzmy bardzo podobny dla, e, dla każdej Odmiany miecza starczą dla każdego młota, nie? A tutaj masz te jednak, te kombosy masz trochę inne, w sensie te. te, te to, to, co już grasz, już jest co innego. Melodie grasz, nie? Melodie, tak. Yy, które po tym, po tym kombosie możesz zagrać i to mi sprawia niesamowitą frajdę odkrywanie. Mam już chyba sześć rogów, które, które sobie testuję na potworach. Młot, no to jest. Yy, wiesz, ta, ta ilość F. Tych tych, tych ran, obrażeń zadawanych e, jednym uderzeniem e, młota, to jest nieporównywalna z tym, ile się musisz naciachać mieczykiem, ale no, no, no to sprawia mi Friday i sobie gdzieś tam mam, mam swoją tabelkę i odhaczam, ten potwór ubity tą bronią, ten zabity tą bronią. Więc także ja sobie dwie godziny dziennie bawię się i, i niesamowicie mi ta gra cały czas sprawia radość. To, że teraz mamy te, to święto kwiatów i te odpalane fajerwerki wieczorami, występy diwy i dodatkowe zadania i, i te zdobywanie tych kuponów na nowe brońki. Także ja gdzieś tam cały czas, cały czas e, bawię się w to. Dzisiaj dochodzi nam nowy potwór w nocy. Ten arcyzahartowany rejdał, e, na którego sobie właśnie mocno ostrze zęby i, i plan miałem taki, że wstanę rano wcześniej i, i, i pogram, ale nie, chyba jednak to nagranie nam się przeciągnie, więc nie będę wstawał wcześniej rano i, i grał tego po pracy, sobie jutro sprawdzę go. Mhm. To to, a, a, jeszcze tylko mam Aha. pytanie yy, yy, jeszcze na chwilę do Monster Huntera to słuchaj, zaskoczeniem dla mnie jest łuk. Bo ja sobie, bo w ogóle w tym Monster Hunterze jest tak, że możesz mieć tak naprawdę dwie bronie i w trakcie walki z bossem możesz no, sobie dokładnie. te bronię zmieniać. Nie? No wcześniej musiałeś pójść do tego, nawet nie musiałeś wychodzić z mapy, ale musiałeś pójść do takiego namiotu, w rajsie tak było, nie? musiałeś pójść do namiotu i tam ewentualnie tak. mogłeś sobie wymienić. Tu też możesz to zrobić, no bo generalnie gra powiedzmy w quasi otwarty świat, więc zawsze możesz wrócić do tego obozu i tam sobie wszystko wymienić, ale możesz mieć też na podorędziu jakby w tym, wiesz, dodatkową broń. I dla mnie oszczyciem jest łuk, wiesz, którego ja się strasznie, y, wydawał mi się strasznie beznadziejną bronią na początku dla Monster Huntera. Wiesz, taka gra mi się kojarzyła, że to jest jednak, wiesz, feeling walki, a jak zacząłem grać łukiem, to mi się super podoba, wiesz, w sensie zupełnie, wiesz, to jest piękno tej gry, kompletnie inny feeling każdej broni. To jest, to jest kompletnie inne w ogóle podejście to jest tak jakbyś miał, czter nie wiem, tam jest 14 czy 13 broni, to jest jakby 14 gier, 14 rodzajów gameplayu, każdy zupełnie inny Co, coś, coś niesamowite ta różnorodność jest niesamowita, ale chciałem zapytać bo mówisz, że wróciłeś do Rise'a i jak twoje doświadczenia z Rise'em? Znaczy w Rise'a już grałem w marcu mhm. i trochę wróciłem właśnie w kwietniu to znaczy ja powiedziałeś, że Rise jest ładniejszy ja się z tym nie zgadzam nie zgadzam się, bo na PlayStation on nie wygląda ładniej w żadnym momencie. Mm. E, natomiast podoba mi się estetyka no Właśnie estetyka, e, Reisa, stylistyka mi się podoba. Nie? E, że to jest gdzieś tam na ten wschód stylizowane. Mm -hmm. e, natomiast no, też się nie zgodzę z tym, że są większe mapy. Na pewno niektóre e, wertykalnie są rozbudowane, natomiast samo przebiegnięcie na psie no to dużo mniej zajmuje niż niż chociażby, no, no, no porównuje z walcami, bo World w związku z tym, że biegasz tam na pieszo ciągle, no to on, powiedzmy wynik no, nie biorę go do porównywania, nie? tam jest inny feeling tej mapy, one są rzeczywiście mniejsze, ale wydają się większe, bo nie masz wierzchowca, prawda, więc one nie mogą być olbrzymie. Natomiast co mi się podoba w Rise, to, to stylistyka na ten wschód, Ciekawe przedstawianie tych potworów. To, to, to mhm. taki filmik wprowadzający. Ja, taki hajku. E, pod, tak, to hajku szale. do tego ułożone. No tak, mhm. dokładnie. I e, stylizowane na taki film z lat 30., tam gdzieś taki uciekające klatki, ten obraz kojarzący się właśnie z jakimś tam kinem, może samurajskim, trochę, nie? E, jest, jest klimacik i Rajs ma na pewno jest. Yy, buduje klimat inaczej Wilds to jest taka Przestrzeń Walka yy, Efekciarska No trochę ten ten, ten, ten Feeling polowania yy, I tropienia, ale to już też W yy, dobiegnięcie Do, do przeciwnika jest, jest dosyć szybkie, dzięki psu Ale yy, No ja uważam, że Walc jest lepszą grą niż Rise. Ja sobie zdaję sprawę, że ty masz duży sentyment do Rice i nie, nie, na, moi, na moje argumenty no nie, nie odpowiesz, bo masz inne in emocjonalnie, jesteś do tej gry nastawiony. Inne że no to, jest, to jest też kwestia. Doświadczenie też większe, nie? bo też dziesiąt czy tam set godzin uboczyłeś w tym tytule. Ale to jest, Ale jest myślę też kwestia Ja na wiesz, pewno będę chciał nie? ten tytuł skończyć. Tak, tak. Mhm. to jest kwestia... Też, ja też, to jest kwestia, wiesz, takich zwykłych, subiektywnych odczuć, aczkolwiek ja nie... mimo Już nie pamiętam, co tam pisałem <głos> na tej naszej grupie, ale koniec końców nie uważam, żeby, wiesz, Wilds to była zła gra i, i tak jak mówię, się z nią przeprosiłem i, i zacząłem rezić, tylko wiesz, mój problem polega na tym, że ja wbiłem w Wildsa nie wiem ile, ale ze 30 cholera musimy sprawdzić. Nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale ile się na tam PlayStation? masz godzin... 40? 40 masz na PlayStation, bo nawet to wczoraj patrzyłem. O matko. Akurat sobie zobaczy, kto Jezu. gra i masz na PlayStation 40 parę godzin wbite, także to no nie właśnie, jest mało. To nie jest mało. <gry> to teraz już no zaskoczyłem. To nie są małe liczby, To panowie, nie są małe panowie. liczby. A, a 17 wbiłem na yy, w wersji steamowej, ale już skończyłem. Fab... Jestem już prawie w tym miejscu, w którym po tych 40 godzinach jestem, wiesz, yy, na PlayStation, mhm. nie? Więc yy, więc po prostu, ale to też dlatego, że wiesz, przyspieszam wszystkie filmiki, już tego nie oglądam i tak dalej, już gram tak po prostu, wiesz, yy, mega mega na szybko, nie? no ale mówię, no gra się, gra się. musimy panowie Koniec. kontynuować za Aha. tydzień ten kącik, e, <śmiech> łowcy. Hand, łowcy, kącik łowcy bo mamy jednak tytuł który, który mam nadzieję, że, że równie, równie was roz, rozpali do dyskusji A aczkolwiek rozumiem, że my tu mamy do czynienia z bardziej rozbudowanymi pierwszymi wrażeniami Aha. ja jestem po pierwszym akcie e, Juliusz ty Jesteś w stanie określić? Ja gdzie jesteś drugim. w drugim sensie... Ty jesteś drugim, tak? No, no to czyli... nie, no to ja mam najmniej, bo ja jestem um, Ancient Sanctuary, czyli to jest mhm. y, trzecia lokacja, chyba nie? Boże, mhm, ja nie wiem, jak to nazwać, gdzie jestem. To znaczy. No ja gram po polsku z, z angielskim dubbingiem. Jezu, no to co? Jezu, może to... Jezu, jak możesz grać w Clare Obscur z angielskim dubbingiem? A ja tak? właśnie chcę powiedzieć dlaczego. No ja też gram w, z angielskim fantastyczna dubbingiem, bo tam jest obsada. Tam, tam jest przede wszystkim Charlie Cox, który gra tego Gustawa, którego kojarzycie na pewno jako Mata Mardoka, znaczy, ja go jeszcze kojarzę z takiego e, e, e, irlandzkiego serialu Kin, nie wiem czy, czy, czy, czy, czy mieliście kiedyś okazję zobaczyć. Ale no wiesz, on, no jest parę dobrych głosów, wiesz, że tak się wyrażę. Tam a był francuski, to rozumiem, ale wersja francuska jest wspaniała po prostu. No ja wiem, ale ja niestety nie władam tym językiem ja też tak nie dobrze władam, jak ty. Ale Nie, no Ja też nie władam, ja po prostu uwielbiam ten język słuchać, to jest cudowny język. No to sobie puść znaczy... na kasecie, y, gdzieś tam w kle i to będzie ten sam efekt, jak nic nie rozumiesz, co mówią. Nie, ja wolę właśnie po francusku, bo jest świetnie, świ świetnie aktorzy. Słucham aktorów, jak tak? oni świetnie podają ten głos i wiesz, jak to jest świetnie. To moje drugie przejście będzie po prostu Vanilla e, i, i język. Znaczy wiecie co, ja, ja, ja wybrałem angielski e, dla tak naprawdę Andiego Serkisa, który wiem, że on tam się pojawi. Jeszcze się nie pojawił. Tak. Ta postać jeszcze, jeszcze nie widziałem. Natomiast stwierdziłem, że chcę go usłyszeć, bo... Nie wiem, nie kojarzę go. Ja nie grałem w, w żadne gry z Golumem w Śródziemiu. Nie, nie grałem też w King Konga, więc nie, nie, nie słyszałem Serkisa. Ale, ale oglądałeś e... na pewno tę nową planetę małp i Tak, ale mówię o... ja go Aha. kojarzę z filmów, ale nie Aha, kojarzę tak, go z tak. gier. I chciałem sobie zobaczyć y, Serkisa ja nie, nie, nie mam jakiegoś tam sentymentu do Charlie'ego Cox'a. No był fajnym Daredevilem. Był na pewno lepszym niż Ben Affleck. I mhm. fajnie. No, no, tylko, że to, to, ta, ta jego rola Gustawa no to nie jest jakaś szalenie powalająca też. No, nie, nie, e, miał, miał dwie dobre sceny, ale to na razie nie wybija się niczym. nie, A mhm. jest raczej taki z bardzo stonowanym bohaterem. Tak. E, Kobiet nie kojarzę. Wiem, że Jennifer English jest chyba dosyć znaną aktorką głosową, bo ona podkładała w Baldur's Gate. Jest chyba lubiana i. i ja i niestety nie znam za bardzo. Z tego co, co, co wiem, no to tam ludzie, ludzie ją chwalą. Natomiast mówię, ja jej nie znam. E, ale sprawdzę też francuski dubbing, także, żeby było w nie, nie wykluczyłem tego. E... Znaczy, ja widziałem twój, twój już krótki filmik, gdzie tam e, wrzuciłeś ten, no więc pięknie to brzmi, ale tak jak Rafał powiedział, jest paru aktorów, których warto zobaczyć. Znaczy, ja nie wiem, ty grałeś Final Fantasy wersji 16 wersji japońskiej, tak? Ja? Tak. No ja tak. A tutaj A, wybrałem no wersję francuską, bo to jest Nie, bo chodzi o to, gra. że tam y, postać Verso, który się właśnie nam pojawia y, w pewnym momencie, no to gra, post, y, gra aktor, który podkładał głos pod Clive'a Rossfilda. No. Znaczy wa, w, w angielską wersję też grałem. W angielską wersję też A. grałem. Chyba później się przełączyłem na angielską w ogóle, bo wy, teraz sobie przypominam, że żeśmy dość dużo czasu poświęcali y, temu finalowi w tej wersji angielskiej, bo ta wersja angielska, ten angielski dubbing tam był bardzo, bardzo dobry. No, dobry. Bardzo dobrze zrobiony. Y, no ale wiesz, no, mm -hmm. już nie no leżącego. Tak, no, to, nie, nie, uporządkujmy to nie, nie, finala już dyskusję. został w spokoju. Tak. Ale Uporządkuj... zaraz, dlaczego zaraz, bo, bo ja nie, nie rozumiem, bo final 16 to coś z nim nie tak jest? No chyba... Nie, to jest, gra, jest spoko, to jest gra. Moim zdaniem to jest gra znakomita. Natomiast y, po prostu ja wiem, że Damian po prostu nie był w stanie w nią grać. Tak, tak, ja się odbiłem, bo zbyt trudne była Nie, ale... nie mówię o trudności, Co? tylko po prostu a. mówiłeś, że trwa, grałeś 16 godzin, a nie przeszedłeś prologu, więc zastanawiałem się, jak to jest możliwe. Ale... Nie no, specjalnie, żeby cię strolować, to zostawiłem po prostu grę włączoną, pada na gumce i ona się tam, wiesz, liczni się robił, a mi tam ten klej wchodził w kółko. No, tak no ale to mało. nie o to chodzi. Panowie, ja wiem, że tak jak powiedzieliśmy, siła pozytywnych, pozytywnej poczty pantoflowej sprawiła, że na pewno wiele osób wie, czym jest Claire Obsc Obscure Expedition 33, więc ja tylko tak zarysuję mniej więcej w kilku słowach fabułę i czym ta gra jest, a później przejdziemy do dyskusji, co o tej grze sądzicie. Więc generalnie jest to gra z gatunku, który y, łatwo y, tutaj przyszło chyba wielu określić jako francuskie JRPG, takie dark w klimacie dark fantasy, w klimacie też belle époque, nie jestem tutaj oryginalny, to przeczytałem, że właśnie tak to można jest, bo, bo tak, tak ono wygląda, że to jest taki magiczny świat właśnie tej te, te, te, te jakiejś takiej wyspy Lumière, które, na której dzieje się wydarzenie które pięknie jest, bo wiele w ogóle nawet wersji angielskiej słów czy z, z zwrotów z francuskiego jest po prostu wymawiane po francusku. I ten gomage się dzieje, czyli moment, w którym na wielkim, na oddalonym kontynencie, oddalonym tej wyspy, daleko, zmienia się liczba, która jest jakby wymalowana. I ta liczba, kiedy ona idzie w dół, nagle następuje to i i, i i osoby wieku, Które, które, które na tej, tej, tej liczby już nie dotyczą, znikają, zamieniają się w płatki, nie wiem, róż, czy coś i to jest niesamowicie enigmatyczne, takie zawiązanie tej historii. I generalnie yy, cała gra polega na tym, że nasi bohaterowie wyruszają z ekspedycją teraz już 33, czyli od, od czasu, kiedy te, to Gomasz się rozpoczęło, było już yy, licząc 67 takich wypraw. I my właśnie wybieramy się w tę wyprawę 33. E, jednym z właśnie z bohaterów e, tej tej wyprawy jest Gustaw, e, inżynier. E, no, człowiek obdarzony pewnymi mocami. I to jest generalnie pokrótce opis pewnych wydarzeń. Oczywiście ja to tak bardzo, bardzo spłyciłem, bo tak e, szczerze mówiąc, to kiedy ja. Nie, pierwszy ja chyba raz nie odpali... spłyciłeś wcale. Bo, bo, bo chodzi mi o to, że ja kiedy, bo chciałem też zostawić troszeczkę dla kogoś, żeby doznał powiedzieć, tej niesamowitości, tego, tego, tego świata, bo ten, ten świat jest taki dosyć ciekawy na tej zasadzie, że, że to wygląda jak taki paryż, ale po jakimś takim dziwnym kataklizmie, który powykręcał to miasto. Wiecie, tu gdzieś coś złamał, jakąś budowlę, ale ją też zatrzymał w tym, że ona jakby nie do końca została tak zniszczona albo nie do końca A, jakby się przewróciła. Czy coś więcej tego Paryża odkryłeś, niż, niż to na początku, co się idzie tym korytarzem? Znaczy nie, no generalnie chodzi mi o to, że to jest to, jest to co my biegniemy po tych dachach, więc ty możesz się rozejrzeć nie? po tym tym. Ja mówię oczywiście o tym, że to jest, że, to, że to nie mamy Paryża oddanego, tylko chodzi mi o to, że to mamy takie francuskie miasto właśnie e, e, z końca wieku, tak? czy tam z przełomu, które, które jest pełne takich charakterystycznych elementów architektonicznych, my oczywiście je przebiegamy, bo uczymy się pewnej tej mechaniki e, e, eksploracji, ale, ale to nie jest istotne, bo to istotne jest, kiedy właśnie my bardzo drobnymi takimi łyżeczkami dowiadujemy się o tym świecie, że to, że to wydarzenie, które jest, jest jakieś takie przedstawione na początku bardzo enigmatycznie tylko jakimiś półsłówkami, później w rozmowie z innymi postaciami w tej ekspozycji dostajemy kolejne porcje tych, tych informacji. I moim zdaniem poznawanie tego, tego wydarzenia, tego co się dzieje, przeżywanie tego w każdej tej chwili, że do momentu tej wyprawy i znalezienia się powiedzmy na tym kontynencie tego, tak jak mówią, no dla mnie to jest to, to było fascynujące przeżycie. No i to jest generalnie jakby zawiązanie tego. A jeśli chodzi o samą mechanikę, no to faktycznie to jest y, japońskie RPG właśnie, ale z wieloma ciekawymi y, zmianami. I, I zgodzę się w stu procentach, bo tak y, tu już wspomniałeś o Personie, no to jest nawiązanie do Persony, nawiązanie do Final Fantasy, są no, takie oczywiste, ale dla mnie y, dużym y, też ciekawym nawiązaniem było tego, że, znaczy, bu, było to, że, sp że sprawili, że ta walka z takiej turowej stała się jednak też bardzo zręcznościowa, bo to oni chyba nawet użyję takiego, że to jest jakaś reakcyjna wa gra walka taktyczna, czy taktyczno-reakcyjna hmm. gra, bo, bo, bo ten element parowania, tych uskoków i, i, i uników no jest właściwie moim zdaniem kluczowy w walce, nie, nie wiem czy da się czy próbowaliście na przykład grać tak, że ustawiacie sobie po prostu, że nic ani jednego uskoku nie zrobię tylko nie. idę z, z mostu, ale? Nie, ja gram na Normalu ja i też. chyba się nie da, w sensie yy, wymaga gra, przynajmniej na, na tym średnim poziomie trudności, yy, parowania odskiwania i podskakiwania. No, tak. no, moim, moim zdaniem yy, bez parowania bez odskakiwania to mam wrażenie, że ono się pojawia szczególnie w, w konkretnych misjach. Ja nie próbowałem skakać przy okazji, wiesz, jakby skaczesz, ty, ja przynajmniej skakałem tylko wtedy, kiedy ta gra ci ewidentnie podpowiada, że należy skorzyć tam się pojawia no tak, żółty tak, tak, kwadrat. Nie? Tak. Natomiast jeśli chodzi o parowanie i uniki, szczególnie parowanie, wydaje mi się i szczególnie kontra, która następuje po skutecznym sparowaniu całej sekwencji tych ciosów, wydaje mi się, że to jest kluczowy element żeby, żeby w ogóle w pewnym momencie pokonywać bosów. Ja przynajmniej takie odniosłem wrażenie, tak, że ja tak szalenie trudno jest im wbijać, ciłać te punkciki, ciłać te, te punkty obrażeń. Dużo łatwiej jest właśnie to zrobić nakładając im jakieś statusy i efekty statusowe mhm, tak. i później skutecznie odblokować. Natomiast... Ja się y, zasadniczo nie zgadzam w większości tego, co powiedziałeś, Damian, y, o tej grze, bo moim zdaniem wow. początek fabularny tej gry, to ja w ogóle ja przecieram y, oczy ze zdumienia, uszy. Y, muszę sobie wyczyścić, Damian, bo jakby dla mnie ten początek to jest jakby jak wyjęty z najbardziej nielubionej przez ciebie gry. Yy, wiesz... Final Fantasy. Japoński. Nie wiem, czy Final Fantasy, a w ogóle, bo tam są, wiesz, sekwencja, w której gość mówi to teraz powalczcie sobie, a ja was namaluję i ta walka polega na robieniu tych durnych uników, bo gracie oczywiście w durny sposób uczy tej durnej mechaniki. Znaczy mechanika jest spoko, ale, ale jakby w durny sposób cię tego uczy i ten gość, gość cały czas wali do ciebie tym samym tekstem Może po francusku to byś dalej. dziwnie. Ale... Ale, ale cały czas wali to samo zdanie. Podejrzewam, że po angielsku cały czas wali to samo zdanie i później nagle mówi, o, to właśnie teraz narysowałem ten wspaniały portret, bo tu tak pięknie razem walczyliście. I później cała ta fabuła o tym, nawet ostatnio gadałem z kumplem i mówię, ale stary, weź mi powiedz, o co w tej grze chodzi, nie? Jakby, bo ja rozumiem, że wszyscy się podniecili, że to jest Belle époque, że to jest tam coś innego, ale jakby nikt nie potrafi nic ciekawego o tej grze powiedzieć, poza z istekiem tych takich, wiesz utartycy. No, to jest to, ale że dami dokończyć, że Ale z tekiem, od... A, ale z, z, ja jestem w połowie tej gry. Ale z tekiem tych y, takich banałów, wiesz, że y, tutaj i że to, że tamto. I teraz ja patrzę na to i jakby myślę, no dobra, no zajebiście, okej, okay, dobra. Ona wymazuje to. My się, my, jakby to jest zdawkowo powiedziane, ale po nie wiem dwunastu czy tam 13, nie wiem ile mam tam tych godzin y, w tej grze, to ja się zastanawiam, no dobra, no ale co z tego? I kumpal do mnie mówi, ale wiesz, bo to jest mniej więcej tak, jakby na przykład tam wiesz w ofrywce jest jakieś plemię i tam jakiś gość po prostu co chwila wszystkich zwołuje, i potem ich zabija, i robi to co roku, i teraz wyruszacie z ekspedycją, żeby go pokonać, nie? I ja patrzę, słucham tego i sobie myślę, no zajebiście, no to niech sobie to no, ale... robi. Co mnie to obchodzi, nie? Jakby wiesz, chodzi no, ale... mi o to, no, ale... że ta fabuła. Nie, nie, nie, nie, nie, nie przepraszam. Zaraz ta się tam dokończyć. Dosyć... Ja tylko mówię nie, o tym, że dla mnie ta fabuła, to w jaki sposób ona jest zaprezentowana, i to w jaki sposób ona się na razie rozwija. Kompletnie mnie to nie rusza. Ja nie wiem, o czym jest ta gra. Ja widzę oczywiście te różne jakieś takie. Yy, jakieś takie elementy, tu, jakieś te chodzące pędzle i tak dalej. Wszystko wygląda fajnie. Gameplay jest spoko, gra się przyjemnie, ale szczerze powiedziawszy, to nie znaczy, wiem. O czym to co, no dla mnie to jest gra, gra o tym, że jest pewne społeczeństwo. No nie wiemy skąd się wzięło, dlaczego w ogóle ten. ten yy, ta, ta, ta postać enigmatyczna, zaczęła to odliczanie, dlaczego co roku zmienia tę liczbę, no tak. ale to jest, ale to jest właśnie to, że. I moim zdaniem, to jest podawane w taki sposób, że to ci intryguje. A społeczeństwo tych, tych ludzi, no to chyba jest normalne, że yy, kiedy, kiedy co roku wiesz, ludzie znikają. bo no słuchaj, to nie Mnie to, nazwa, to nie intryguje nie, przez pierwsze 2-3 godziny gry, ale jeżeli po 12 godzinach gry. Ja w zasadzie moja wiedza na temat tego całego gomasz i tego, tego wszystkiego, tego całego malowania tej malarki jest taka sama jak na początku gry, to wydaje mi się, że coś jest nie tak z No ale przecież dochodzą nowe, nowe elementy. No ale pojawia one się niczego ten, nie zmieniają. Białowłosy mężczyzna no, pojawia ale, się no, zupełnie. No, no tak. Dochodzą do kluczowe zwroty akcji, co, o których ja nie chcę mówić. Co mężczyzna robi? No ale co na przykład w jakichś innych grach robi postać, która się pojawia, której nie wiesz... Ale to ja nie chcę z tobą robi. rozmawiać tak, bo ja chcę, ja chcę, jeżeli chcesz rozmawiać o innych grach, to konkretnie. Nie. Bo Dobra, on, on tam jest kimś, na tyle ja znam fabułę, mhm. kto dziesiątkuje całą ekspedycję, ale teraz nie za bardzo rozumiem twój zarzut. Nie podoba ci się to, że trafiasz do świata fantazy, o którym nic nie wiesz, tak? Nie, yy... mój, zarzut, mój zarzut dotyczy tego, to że. Że jest niespójny, bo ja nie za bardzo. właśnie nie, nie, nie wiem. No Okej, okay, to, do... to, to już, już to wyjaśnię. Mój zarzut jest taki, że ta fabuła jest źle prowadzona. Po prostu. Okay. Bo tak, jak powiedziałeś teraz, że pojawia się ten facet. To wyobraź sobie, że po 12 godzinach gry od momentu, kiedy ten facet się pojawił, moja wiedza na temat tego faceta jest dokładnie taka sama. To znaczy gra w żaden sposób, nie po, poza jedną tam informacją, która się pojawia, która nie, nie jest w żaden sposób w ogóle istotna, yy, nie masz żadnej wiedzy na temat tego, o co tu chodzi. Więc ja tak na dobrą no, ale sprawę... To, to, ale co, chciałbyś, żeby na przykład, nie wiem, pojawił się kodeks... Ale ja nie i, jestem i, i stary scenarzystą i ja się nie będę bawił stary z tobą w takie zarzuty, że o, jak ci się nie podoba, to napisz lepszą grę, bo ja nie jestem stary twórcą gier. Ja się nie będę tym zajmował. No, ale nie, no to wspieramy się o to, że nie, ty ja się uważasz, nie że ja pojawi ja się tej z tobą, postaci, ja się z tobą nie wspieram. Ja e, twoim z... zdaniem nic nie wnosi, Ja nie nie, nie, nie, ja, nie ja mówię o tym, po że... Mój zarzut jest taki, że po 12 godzinach gry fabuła stoi w tym samym miejscu i jasne pojawiają się nowe postacie, pojawiają się jakieś nowe elementy, odwiedzasz wioski, poznajesz jakieś tam rzeczy związane z tym światem, ale moja jako gracza i odbiorcy wiedza na temat tego świata jest dokładnie taka sama jak w książce. To znaczy ona się w żaden sposób i to uważam jest dramatycznie słabe z punktu widzenia opowiadania historii. Bo ta historia nie ma żadnej dynamiki dla mnie, nie ma żadnego nerwu, nie ma żadnego... Okej, okay, ja się pewnie, jak zagram kolejne 12 godzin i skończę tą grę, to się wszystkiego dowiem i zaraz się okaże, o co tam chodzi. Ale jeżeli ja po 12 godzinach gry, i to jest mój główny zarzut, ja mhm. dalej jestem w tym samym punkcie fabularnym, w którym byłem, to znaczy w sensie moja wiedza na temat tego, co tam się wydarzyło, że jest ta malarka i tak dalej. Jakby ja nic więcej nie mogę ci powiedzieć, stary, ale ja spędziłem z tą grą 12 godzin. Hello, coś jest nie tak. Rozumiesz, to jest tak jakby oglądał historię o bohaterze, który, który chce zabić smoka. I po 12 godzinach on dalej chce zabić smoka. I jedyny progres fabularny, jaki nastąpił, to jest taki, że pierwszą część filmu siedział w kuchni, no ale to ja drugą z część filmu się bawi nie na pedwulku, a trzecią część tym, filmu... Co mówię, że się, część się absolutnie nie zgadzam no właściwie z wszystkim, co to powiedziałeś. To, to mogę, mogę dojść do słowa jeszcze teraz, zanim jeszcze Ty, Damian, wejdziesz? Bo wydaje mi się, że yy, zawiązanie akcji sugeruje nam, że mamy z historią tak zwanej, jak jest na przykład serial Lost. Historia wielkiej tajemnicy i na początku masz tylko dodawane pytania. To jest takiego rodzaju konwencja przyjęta do opowiadania tej historii. Czyli masz mnożone pytania, ale odpowiedzi nie masz i ja wierzę i na, ja rozumiem, że na tym etapie może ci się to nie podobać. Dobrze, tylko, że, że przywołujesz los. No, bo, bo po prostu <grych> yy, no jest też wyspa. Ja to tym pomyślałem po prostu, że ten los mi się tak skojarzył. Eee, że no, mam takich Ale zobacz, zwróć uwagę na los. Na czym polega los? Los polega na tym, że oglądasz kolejny odcinek, kolejny fragment fabularny, i jakby jasne, dalej nic nie wiesz, ale pojawiają się pewnego rodzaju sugestie. Podaj no ale dojść, właśnie że... ja się nie zgodzę ale z, ale już daj z mi tym. Do końca. że po, się mi pojawiają, no. po, po, pojawiają się różnego rodzaju sugestie, pojawiają się różnego rodzaju podpowiedzi i teraz ty jako widz zaczynasz snuć sobie różne hipotezy. Część z tych hipotez no, Ale ty nie, podsuwają nie tutaj cię... hipotez przy Expedition 33. Ale... Expeditionet. Ale nawet nie trzeba snuć hipotez. Ja w ogóle ja nie ale jestem zaskoczony. Hipotez? No to, to, że były inne ekspedycje. No okej, okay, no i co z tego? Ale no właśnie, ja, ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo chyba graliśmy w zupełnie inną grę albo graliśmy zupełnie inaczej, bo tajemnica to jest jedno i to, czy, jak, czy to jest budowane na takiej zasadzie, że tych, tych wątków, e, które no mają. Więcej pytań jest niż odpowiedzi, no załóżmy Tak, tak to. to ja, ja nawet na to nie zwracam uwagi. Dla mnie, bo widzicie, kwestia tych ekspedycji to jest raczej taka ciekawoska, bo one się tam pojawiają, odkrywamy te notatki, na różne sposoby próbowano dostać się do tej malarki, bo już jak mówimy konkretnie o tym, yy, że jakby celem jest dostanie się do tego momentu, żeby odkryć tą tajemnicę, wyjaśnić to go masz, nie? Teraz tak, na początku to się pojawia jako, jako takie hasło, później zaczynamy zarządzić, ale ja się nie zgadzam, że te w tym, tam się w ogóle nic nie dzieje. Po pierwsze, dramatyczne momenty czy jakieś takie historie już się pojawiają od początku. No przecież moment przed samą wyprawą, kiedy, nie wiem, domyśla do się, że może to jakaś ukochana Gustawa, nie? Ona, ona, ona no, dostaje jakby, no nie wiem, no, dzieje się to gomarz i ona, ona się roz, rozpływa, zamienia się w te płatki. No przecież to jest, to jest coś tak, jak był też taki, taki serial, nie wiem, czy, czy, czy kojarzycie Leftovers? Chyba pozostawienie, pozostawienie. taki mm -hmm. tytuł. No to też, tam też Oglądałeś ten i ewentualnie widziałeś jakieś dramaty ludzi związane z tym, że faktycznie w pewnym momencie ginie, czy znika i, i do, do pewnego któregoś tam sezonu, tam gdzieś nawet nie było tego momentu pokazane, jak to wyglądało, że co stało, ale po prostu był moment, że nagle populacja zniknęła, coś jak... jak w, no ale tam, w tym... było, tam było 3% zniknęło, ile tam tych procent tych Tak, ale to, to, to, to wiesz, że to było tak, ilość, że czasami tak? Jakaś, jakaś rodzina na przykład straciła, Dziecko. wiesz, wiem, wiem, czt cztery osoby, ale nie, cztery osoby, że wiesz, chodzi o to, że że mhm. niby 3%, więc jedne suchą nogą przeszły rodziny przez to, powiedzmy, a w drugiej rodzinie właściwie został tylko jeden, jeden członek, nie, czy coś takiego, no wiesz, i ta tajemnica, to było jedno, nie, to, jak powiedzmy te dramaty, osobiste rzeczy, te historie, to, co się tam zaczęło tworzyć, te sekty tych ludzi, no nie? Tych, tych niem. Wiesz, to tworzyło też jakąś zagadkę. I też można było wiedzieć, że oglądam trzeci, czwarty, piąty odcinek i nic nie wiem, bo nic nie dzieje. A moim zdaniem tutaj są kluczowe sceny, które sprawiają, że po prostu yy, no ja powiem wam tak, że się bardzo związałem z tymi postaciami i tam jest parę takich rzeczy, które moim zdaniem są świetnie zarysowane, ale ja nie wiem. No moim zdaniem to, to, to nie jest jakiś strasznie długi okres, te 12 godzin. W tym sensie, moim zdaniem w tym pierwszym akcie bardzo dużo się dzieje. Że po pierwsze poznajemy te mechaniki, uczymy się gry, są jakieś potyczki z trudniejszymi przeciwnikami, są yy, przeciwnicy, którzy, yy, których dodatkowo jeszcze musimy się uczyć yy, pewnych schematów, które, których oni E, tych specjalnych ataków, które one wykonują, żeby, e, żeby ich pokonać, nie? Więc to jest jedna rzecz i moim zdaniem ta walka jest satysfakcjonująca sama w sobie. Dla mnie e, przyjemnością było to, że ja sobie tam dłubałem przy, przy tych, przy tych, e, to chyba się Pik to nazywa, czyli tych, tych, tych, tych, tych mhm. Piko, nie wiem, jak, tych takich jakichś dodatkowych e, e, perkach, które, które e, jakby postać zyskuje, te upgrade'y broni, wiesz, to, że jak później zdobywamy tego kustosza, który nam e, poprawia, ulepsza... No, no, są elementy, które dokładają się do, do, do samej mechaniki, która jest bardzo ciekawa, ale moim zdaniem tam naprawdę przez ten pierwszy akt to tam nie ma... Rzeczy, które można powiedzieć, że o, są nieciekawe, bo właściwie tutaj... Yy, A jak to tu nie no, ma rzeczy, nie, nie, chcę, nie, które można nie chcę powiedzieć, powiedzieć że są nieciekawe? No, jak możesz chodzi mi o to, że powiedzieć? nie chcę też za bardzo zadać, ale moim zdaniem jest parę dramatycznych momentów. Po dochodzą te nowe postacie, bo to jest tak, że zaczynamy ustawę. No, Okej, okay, ale ja ustawę. jakby mnie interesuje, wiesz, jakby ja to wszystko rozumiem, co ty mówisz. Ja rozumiem, że są bardzo... W klanie też są bardzo dramatyczne momenty, tylko jakby w dalszym ciągu ja... Patrzę na rozwinięcia fabularne w tej grze i patrzę, jak, te, jak ta fabuła się rozwija, jak ta fabuła jest zaprezentowana. I dla mnie to jest po prostu nuda. Dla no mnie to, to jest po prostu nuda. To sobie na angielski, i mi się wydaje, że to jest kwestia tego francuskiego. No wiesz, ja wiem, bo, bo, bo Ty masz rację, więc na pewno jest takie. Nie, choćby o to, ja że się moim zdaniem. Ja nie mogę mieć swojego Gustaw, zdania na Gustaw, wiesz te, te momenty. Jest takie... Gusta i jest Jules, który jest w błędzie. Nie, jest no, Gustaw, okay. ten główny Dobra, bohater. No. No, ale jakbyś. wiesz, to no jakby jakby to powiedzieć, no... Nie, ja ci rozumiem w tym sensie, że ja rozumiem, Wydaje że się, masz że nie swoje rozumiesz. zdanie, tylko, tylko ja nie rozumiem właśnie, yy, yy, jak... Yy, no... Yy, nie doceniasz... Powiedz mi, yy, co znaczy, wiesz co w drugim akcie, na początku drugiego aktu, co wiesz więcej... O, y, o całej tej malarce i o tym wszystkim, poza tym, że były inne ekspedycje. Ale ja nie chcę ekspedycja... o nich wiedzieć. Dla, dla, mnie, dla mnie, wiesz, y, właśnie o to chodzi, że ciekawa jest droga. No nie jest. Bo właśnie ja mówię, wiedział... że dla mnie nie jest. No ale jak czytasz kryminał, to czytasz od ostatniego rozdziału? Nie, ale właśnie jak czytasz kryminał... mówisz, ale... kurczę, jak oni fajnie rzeczywiście poprowadzili, no nie, to wszystkie ale właśnie... rozdziały... Nie, bo właśnie jak czytasz kryminał, stary, jak czytasz, właśnie jak jest fabuła dobrze poprowadzona, to pewnej rzeczy i pewne informacje, pewne rąbki tajemnicy. Przypomnij sobie, jak był prowadzony, jak są prowadzone dobre, kryminalne seriale. One się zawsze kończą y, jakąś kolejną hipotezą, jakimś kolejnym zawieszeniem akcji. Już mówię na serialu, gdzie masz po prostu poszatkowaną tą fabułę. A tutaj tego nie ma. Tu mi ja, ja jestem w drugim akcie, ty mi mówisz, wydarzyły się dramatyczne momenty, okej. Okay. A ja się pytam jakby, jaki jest mój driver do dalszego grania w tą grę, poza tym, że gram siłą rozpędu, że podoba mi się gameplay. Z punktu widzenia fabularnego kompletnie nie przemawia do mnie twoja argumentacja, bo zarówno w Loście, zarówno w dobrych serialach, w których masz dobrze poprowadzoną fabułę, masz pewnego rodzaju y, podpowiedzi, sugestie, masz pewnego, pewnego rodzaju wpuszczanie widza w malinie. Różne są rozwiązania, różne są pomysły. Tutaj twórcy nie korzystają z żadnego z nich. Tutaj twórcy mówią, "OK, idziemy cały czas do przodu, będziesz tam poznawał o tych postaciach, że on tam stracił tego, stracił tamtego, ale jakby... O co Kaman? Jaka tu jest fabuła? Jaki jest po... to jest Cały czas to się nie zmienia. Do... Okej, okay, no dobra, no idą zabić tą malarkę w cudzysłowie. Nie, może nie zabić, Nie, ale się, no, o... słuchaj, chcą dojść do tej malarki. Nie, nie wiesz, o co chodzi, właśnie nie wiesz, o co chodzi, bo, znaczy nie, bo to nie, jest fabuła ta tajemnica. Jest taka, Żadnej... nie, nie, bo fabuła jest, bo, bo moim zdaniem yy, cel fabuły jest taki, że zabić malarkę, ale fabuła jest taka, że jakieś społeczeństwo nagle cały Paryż został wyrwany i przeniesiony do jakiejś innej rzeczywistości i o, jest odliczanie. I w pewnym momencie tam zostaną, jeżeli będą ci ludzie nadal się rozmnażali, no tak użyłem takiego słowa, ale jeżeli nadal ale będą poczekaj, żyli, chcieli żyć, wiesz, to zostaną same dzieci. No ale na razie 69, 67 lat odliczania skutkuje tym, że zaczęli e, Ci, ci rocz, te roczniki zaczęły umierać, tak? Zostają coraz młodsi, więc w pewnym Okej, momencie... Ale, ale, ale, ale, ale tam nawet zaraz nie mówisz, ma motywu, żeby nie, zabić to malarkę. To jest bo ja, chcę, się, bo ja chcę tu na wyjaśnić. chwilę... się, ja chcę się tu zatrzymać na chwilę, bo to jest ciekawe, co mówisz. Bo znaczy mówisz... nie, no moim zdaniem, moim zdaniem oni chcą ją zabić, bo słuchaj, no oni chcą ją zabić dlatego, ja nie mówię, że na 100%, ale wydaje mi się, że oni chcą ją zabić malarkę dlatego, że utożsamiają jej odliczanie z zabijaniem kolejnych... Z śmiercią kolejnych yy... no tak. pokoleń. No, to... no tak, ale, ale, ale, jest właśnie... ale ciekawe jest ale to, jest to ale ciekawe jest to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o tym, że jakby cały Paryż został nagle, a, a skąd wiesz, bo ja na przykład jak patrzę na tą grę i to ja wcale bym nie powiedział, że Paryż został zamieniony, tylko po prostu to jest tak jak nie wiem, z Octopaw Travelerem, z Wiedźminem ktoś no, sobie stworzył wiem. świat i sobie wymyślił, że ten świat będzie się odwoływał do estetyki yy, nie wiem, Paryża, Belle tych wszystkich rzeczy. Ale czy to jest faktycznie tak, że na Paryżu jest jakaś klątwa i teraz my tą klątwę zdejmiemy? Ja tego nie znaczy, wiem. ja nawet o czymś wiesz, takim nie pomyślałem. bo no Paryż ma, dostęp do morza nie ma, a wygląda w tej, w tej grze tak, że masz nagle wielki, wielkie morze przy, to więc założyłem, że ten Paryż został właśnie w jakiś tam sposób e, kurde, no przeniesiony do jakiejś, no, no Wiesz o co mi chodzi. No, no wiem, no, ale jakby tak... tego nie rozumiem, bo, bo ja jestem, bo ty patrzysz na to bardziej realistycznie, że to jest po prostu Paryż, który został przeniesiony. A ja patrzę na to, że ktoś, ok, wziął sobie Paryż, ale jakby ten Paryż nie konotuje mi wcale z jakąś tam rzeczywistością, którą my znamy, tylko po prostu ktoś stworzył sobie baśniową krainę, która wygląda jak Francja, Paryż i tak dalej. Ja to no, na to w ten sposób patrzę bardziej. Okej. Okay. A ja widzę, że założyłem, że jednak ich tam spotkało Yy, że to się stało gdzieś tam na początku XX wieku, no bo wies, widać wieża Eiffla, która już jest skończona, czyli mm -hmm. to był Jezus Maria, 1800, nie wiem 97 rok nie, 9 rok, tak, zakończenie bo to miało być na, na nowe na 1900 rok miała być wieża Eiffla, więc to było mniej więcej w tym okresie, tak, ten przełom wieków, ta wieża powstała w związku z tym zakładam że oni mają około 77 roku, nie 67 roku, 1967 roku naszego, nie? Tam żyją 67 lat z tą klątwą odliczania na tej wyspie, którą widzą, że malarka się pojawia, jakaś gigantyczna postać wymalowuje cyfrę, i ludzie w wieku, tam nie wiem, 70 później 69 lat znikają. Na wieku wymalowanej, wymalowanej cyfry. liczby cyfr. No to ciekawe, wiesz, bardzo mi, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Tak, jeśli wiesz, jest cyfra 33, to jest, Czyli to, to 3, tak jak, -ta wiesz, jak, jak był 2000 rok i wszyscy myśleli, że teraz komputery, wiesz, wszystko się rozwali, bo, ale to bo jest, się data przykręci. Ale co to, to tu mamy teraz interpretacja. rok interpretacja. To teraz będziemy mieli rok 1000... Wiesz, ja nawet sobie teraz wygooglałem, w 1900 roku stary, były igrzyska, drugie igrzyska olimpijskie w Paryżu, Piłsudski trafił do pawilonu X Cytadeli Warszawskiej, a w Bronowicach, i to jest kluczowe może informacja, kto wie, odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykowną. Słuchajcie, czy to nie jest Daj. wesele? No. ale to, to, to ja wam powiem tak że, że, żeby z... was nie, nie, nie tyle pogodzić ale dlaczego co, ja się co... zresztą w ogóle to... nie bo w ogóle chodzi o to ja po prostu wspólny... się z wami dzielę tym że ja tak jak ten mój ja mam takiego kumpla, który gra w gry i po prostu w ogóle nie czyta tych wszystkich dialogów i tego. tylko po prostu to przyspiesza i przechodzi od razu wiesz do, do walki Ta, tam gdzieś gdzie jest akcja ja tego nie robię to czytam, ale mam wrażenie, że równie dobrze mógłbym dokładnie to robić. I moja, wie moja wiedza na temat tej fabuły byłaby dokładnie taka sama, jak Damiana. I A ja też bym żył w przekonaniu, że... o, on tu dużo stracił, i w ogóle Dobra. widzisz, że no, moi dzieci za... go mówiły i jest, jest, Dajcie mi skończyć. Ej, Dwa. No, słuchajcie, no, okay, dajcie okay. mi skończyć. I wy wyruszają kolejne ekspedycje, żeby to odliczanie zatrzymać. Bo gdzieś tam sobie w pewnym momencie pewnie zdali sprawę, że jeżeli tego nie zrobimy, to wszyscy umrzemy. Czas tam stoi w miejscu Zatrzymał się na tym przełomie wieków Mamy, Obserwujemy sobie Paryż e, Jaki obserwujemy Do czego zmierzam? Moim zdaniem e, To tak naprawdę Wszystko co zobaczymy na tej wyspie Nam wytłumaczy A przynajmniej zakładam, że nam wytłumaczy e, co, co się stało nie? Dlaczego na przykład ktoś Ze wcześniejszy człowiek włosy mężczyzna e, dlaczego nagle nie jest po stronie ludzkości może to będzie wytłumaczenie fajne, może nie nie, nie mam bladego pojęcia, natomiast wydaje mi się, że e, jest prawie pewne że ta gra będzie miała jakieś takie, no, no nie sądzę, słuchajcie, no nie, przepraszam, ale nie sądzę, żeby to, to, to nie było e, wytłumaczone. No kurde, nie chcę mi się w to wierzyć. No. Nie, nie, ja, ja uważam, Bez... że, że jak najbardziej Chciałbym, będzie, czy będzie tego, że, ale że ja to będzie rozczarowujące, ale, ale wiesz, czy nie. Ja, ja, ja cały czas mówię o, o czymś, co wydaje mi się, że jest trudne do zrozumienia dla Damiana. Niestety. Ja mówię o nie, tym... Nie, ja uważam, że, ja że to, co dla ciebie jest do przeskoczenia, ja mówię dla mnie o to tym, były bardzo ciekawe, nie, no ja głębokie wiem, momenty. Ja, ja, ja już się przyzwyczajam do tego, że ja się na niczym nie znam, ale wiesz, jakby ja, ja mówię tylko o tym, że ja po prostu... Yy, no wiem, wiesz, za jakby, wolne tempo jest dla ciebie fabularne. Tak, ja, ja, ja, ja po prostu że uważam, że fabularnie, że fabularnie tu się naprawdę niewiele dzieje i jakby bardzo jestem ciekaw, yy, naprawdę jestem bardzo ciekaw, o co chodzi, ale uważam, że błędem autorów scenariusza jest to, że oni aż tak to dawkują. Że to jest, moim zdaniem, to jest zbyt rozwleczone, to dawkowanie. I teraz mhm. albo dlatego, że to rozwiązanie będzie po prostu, nie wiem, bo to jest oparte na jakimś pomyśle, który, wiesz, który na zasadzie, no, da się opowiedzieć jak żart i, i tyle, Albo faktycznie y, to jest tylko i wyłącznie kwestia jakiegoś, y, jakiegoś błędu, wiesz, y, w sztuce, tak? W, w tym wypadku, w sztuce opowiadania historii. Y, ale to jest wiesz, no, to jest jakby to jest moje zdanie. No, jakby... no, to może Dobra, być właśnie teraz... jakieś przeniesienie, że to jest wirtualny świat, który, właśnie ta malarka to jest jakaś postać, mm -hmm. i ona po prostu się starzeje i to jest jej wiek, który opływa, tylko odwrotnie. No nie, no, nie, bo... nie, nie. Czyli mi się w ogóle to, to, to, to, to wydawało, słuchajcie, no ja może. Źle to zinterpretowałem, ale moim zdaniem, hmm. no to tam jest, chodzi o przeżycie ludzkości. To, to jest cała, cała, cała, mhm. cała fabuła polega na tym, że oni, zresztą to cały czas mówią, że dla przyszłych pokoleń to robimy, nie? Czy coś takiego? Zresztą teraz nie pamiętam dokładnie tego hasła, ale ono jest takie powtarzane kilkukrotnie że dla, on spisuje ten, ten dziennik swój mhm. i kończy go słowami za każdym razem, że to jest dla, dla kogoś tam, dla tych, co no. będą po nim. nie? No Dla kolejnych to jest, ale, ekspedycji Ale, ale to, to mi się bardzo które, podoba. Które muszę, ci, muszę, muszę powiedzieć, że to mi się w ogóle bardzo podoba, to spojrzenie, Rafał, bo, bo mam wrażenie, że wiesz, jak, jak tam też idziesz w tej grze, to co róż, trafiasz na te relikty tych poprzednich ekspedycji, to jest w zasadzie, teraz jak patrzę z tej perspektywy, którą y, nakreśliłeś, no to wiesz, no to jest tak jakby ciągle my gdzieś musimy się, y, budujemy swoją tożsamość, y, także w oparciu o, o to, co, co się dowiadujemy o powiedzmy naszych przodkach, a z drugiej strony o to, co my też im zostawimy. Jakby to jest też kwestia, wiesz, y, myślę, taka powiedzmy, nie wiem, humanizmu, nie wiem, człowieka, człowieczeństwa. Tak. W jakimś no i też pokazuje właśnie, jak, jak na wiele różnych sposobów próbowano jakby przedostać się tam do, do, do tej malarki, jakby różne pomysły, jak nie statki morskie, to statki powietrzne. To, to są no też właśnie. drobne rzeczy. No, ja, A jak ja rozumiem, interpretujesz że interpretujesz tą scenę, jak oni w którym, te, ob, wydaje mi się, że wszyscy już na to trafiliście, bo to jest stosunkowo wcześnie, jak oni wychodzą na taki klif, i tam jest to takie koło z tego diabelskiego młynu, czy młyna. Mhm. No i, i ktoś tam mówi, że nie, nie, to jest na pewno taki pojazd, którym oni po prostu próbowali się przedostać na drugą rzekę, ale jakby my na to patrzymy i widzimy, no ale to jest jednak diabelski młyn, a potem się zastanawiamy. Nie, mi się wydaje, że, tam, że te postacie są akurat, że już diabelskie młyny były nawet w tym Paryżu, Yy, ale, to yy, mówi ten, ale nie no, to mówi ten. E, kurde, nie pamiętam, Gustaw, on się nazywa czy Gustaw to jest tak, ten stary. No ale to słuchaj, no to rozebrali wszystkie diabelskie młyny, bo on ma tam 32 lata, tak? Czy tam i, I rozebrali wszystkie, bo potrzebowali budulca. No to na te statki na to no, są, mają ograniczone terytorium. Nie widział czegoś takiego. Mhm. Oni już nie doświadczyli tego. Pewnie były w weso wesołe miasteczka hmm. w Paryżu, no ale jeżeli za wesoło nie było, ne. no to, to to co się dało, to zamienili na. Teraz słuchajcie, ja mam trochę inny problem z tą grą. To znaczy ona jest bardzo, dla mnie gra jest w porządku, jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o prezentację, gdzieś tam mam jakieś drobne uwagi. E, na przykład ja gram w trybie wydajnościowym hmm. i nie wiem czy w trybie jakościowym to jest, ale na przykład jak biegłem po tych dachach, to widziałem, że te liny takie z proporcjami to one nie są do niczego przytwierdzone, tylko jest odległość między ścianą budynku jakaś tam do tej liny. Nie, nie, nie dopracowali tego graficznie, przynajmniej w tym trybie performance. Albo, albo to jest właśnie ten element świata, tego zdeformowanego. Nie, zibot... ja, a to nie jest element, słuchaj, po prostu tego, że wiesz, że to jest gdzieś tam w trybie wydajności i to pewnie jest jakiś tam FSR w trybie właśnie wydaje ja tam, co powoduje, że ja, te wszystkie cienkie, wiesz, krawędzie i tak dalej są może, po zanikają, nie? Bo, może, bo... może tak było, no właśnie tego mówię, dlatego no. nie chcę się do tego czepiać, tylko za, zaznaczyłem, że w jakim trybie gram i w tym trybie e, jest przerwa między budynkiem a linką, nie ma tego przytwierdzonego mhm. do, do niczego. To wszystko wisi mhm. w powietrzu, jasne, mogę sobie zawiesić niewiary i powiedzieć, no tam tak grawitacja na sznurki nie działa, e, ale, ale no, nie, załóżmy, to że jest, tak jest, się, jak, że... jak mówi tak. Mówisz, Jules, to jest wina mm, FSR-a, no dobra. No, ale teraz ale podoba mi się tego... twoja interpretacja, właśnie, że to może być Paryż, bo tak się zajmuje, bo tam nie tylko jest ta wieża Eiffla, tam chyba jest taki przełamany łuk triumfalny, więc tam w ogóle jest tych... tych, tych, tych i, To jest na pewno i... Paryż, no. No tak, ale tak. wiesz, ale to jest, pyta... to jest ciekawe pytanie, na ile to jest faktycznie, na ile twórcy chcą, żebyś ty myślał, że i w ogóle na ile że to jest, faktycznie inspirowane to jest Paryżę, Paryż, a na ile to jest po prostu, wiecie, na ile to jest po prostu Świat Belek, fantazy, który jest zbudowany z pewnych tropów i kulturowych symboli jakby naszej cywilizacji. I jest to nie, no słuchajcie, no to metafora, nikt nie, nie zbudowałby takiej wieży Eiffla ze stopionym czubkiem. E, no to, to, to, to bez sensu. No to jest praw prawdziwa wieża Eiffla, która była tam prze przeniesiona i która gdzieś tam się, nie wiem, z malarką, tak. czy jakoś tam siłę ją przytopiła trochę. No no, no. no, no nie, ale ja, że, ale ja mówię że... o czymś innym. ja mówię o innym. Ja mówię o tym, na ile faktycznie to jest Paryż, a na ile to jest po prostu kraina fantazji, która wygląda jak Paryż. Wydaje mi się, że to jest trochę co okay. No dobra. Ale, ale, ale teraz ustawmy takiego... to, ja chcę poruszyć trochę mechaniki, dobra? I tej, ja tylko, całego... tylko dodam, że, że, że ten event miał miejsce i to się nazywało The Fracture, według, według opisu, który gdzieś znalazłem, że faktycznie było coś takiego, które spowodowało właśnie, że że ten świat został tak, tak zdeformowany właśnie w, takim, takim w jakiejś takiej katastrofie no ale to, to tyle to już tylko chciałem dodać do, do, do a ja do tylko całego. jedną rzecz jeszcze zanim przejdziemy do mechanik a propos graficznych rzeczy, bo już Rafał o tym no, ja dobra, powiedział, no. to ja mam tylko jeden taki zarzut, że generalnie ta gra wygląda bardzo ładnie i wszystko wygląda super. Natomiast w momencie, kiedy masz te. Nie wiem, czy to też widzieliście w swojej wersji na, na, na PlayStation, i tak dalej, ale w każdym razie w, u mnie na PC jest tak, że jak są te tła czasem takie. Jest, jest ta po prostu głębia ostrości, jest krótka, i w związku z tym jest rozmyte tło widzisz tylko na pierwszym planie wyostrzoną postać. To na krawędziach, na obrysach postaci i na tym tle są jakieś takie dziwne jakieś artefakty i nie mam żadnego FSR-a włączonego, wszystko jest natywnie odpalone w maksymalnej rozdzielczości. Znaczy tam 14 nie tak z włosami zauważyłem. I z włosami tak I... samo, tak. Też, też są ale zmieniłem tego... fryzurę, bo można w tej grze zmieniać fryzurę i, i nowa fryzura a nie miała No ale powierza. to tylko jak łysą odpalisz, to wtedy jest dobrze. No tak, tak, tak, tak. Hmm. A The Fracture to się okazuje, że to jest właśnie ten moment, w którym się wyjawnił ten, ten monolit, na którym ta malarka zaczęła właśnie malować te, te. I to sprawiło właśnie, że ten świat tak się zniekształcił i, i f... zaczęło się to. to mówisz The Fractured okay. Butthole. Aha. <laughs> tak. Your fracture. Eee, I teraz tak. Podoba mi się gra, eee, ale nie podoba mi się dyskurs wokół niej jaki jest um, bo ja tak naprawdę nie nie, nie, nie, nie chodzi mi chodzi mi, mi się o, nie podoba to, to że, że ja w ogóle tej gry nie rozumiem a wydaje mi się, że wy rozumiecie wszystko no, nie, nie, posłuchajcie mnie e, chodzi mi o to, że mam wrażenie, że bardzo dużo mm, osób nagle zorientowało się że y, Pegi w ogóle jako same albo nawet turowe Pegi, to w ogóle już tak jakby umarły i nagle przyszedł Mesjasz i wskrzesił mm -hmm. ten gatunek, co jest zupełną nieprawdą i trochę wychodzi, no nie wiem, no bo, mm, nie wiem, brak ogrania tych mm -hmm. wszystkich ludzi, którzy nagle mają jakieś genialne take'i na, na mm. tę grę, a tak naprawdę to nie jest żadne redefiniowanie gatunku od nowa. To jest po prostu solidna, bardzo solidna gra z mechaniką Quick Time Event. Bo ja tak nazywam y, to, że za, przy każdym ataku przeciwnika ja muszę y, parować. Bo to jest po prostu w odpowiednim momencie muszę zrobić parowanie. Ja jestem w to słaby i generalnie wielokrotnie podkreślałem to, że ja jestem bardzo słaby w parowania. Y, nigdy mi to nie idzie w Soulsowych grach. W związku z czym nawet na przykład do takiego Sekiro nie podchodziłem. Bo wiedziałem, że dla mnie to hmm. będzie droga przez mękę gdzie więcej będzie męki niż przyjemności i nie w żaden sposób tego nie obejdę w tej grze, więc tutaj mam to samo mniej więcej, czyli albo sobie obniżę poziom trudności i będę miał po prostu, nie wiem, jak to pojedynkiem wyglądało, muszę to sprawdzić zresztą, szkoda że tego nie zrobiłem przed, grą, przed nagraniem, ale to jest Quick Time Event, który nie jest sygnalizowany Bezpośrednio. Tylko trzeba się tego ataku nauczyć, zobaczyć tą animację, za pierwszym razem dostać w Ciry, zobaczyć tę animację i wiedzieć w którym momencie, że ten atak będzie trzy razy, a ten atak będzie cztery razy. Miał cztery razy. Znaczy czasami, tak jak już powiedział, niektóre ataki są sygnalizowane, Na przykład ten atak do skoku, który nie Nie, ale to jest, to jest I, ok, i ale ja się w 100% zgadzam z tym, co mówi Rafał. To jest. To jest to... To jest kwestia no nauczenia się. Nauczyć, tak. się to, to nie ma nic wspólnego z żadną swobodną grą czy swobodną walką, w której, e, tak. nie wiem, w Elden Ringu na przykład, e, sifu, potrafisz... czy gdzieś. Tylko hmm. to jest po prostu kwestia małpiego e, nauczenia się. A jeszcze są Dzisiaj tacy największym przeciwnicy, podchodzą do ataków. Są jeszcze tacy przeciwnicy, co podchodzą do ataków jak Lewandowski czy Neymar, podchodzili do karnych. I to, i to przy parowaniu to jest masakra. Tak, to... że są jakaś, jakaś zmyłka jest mhm. i szczególnie to na przykład spróbowałem tam opcjonalnych bossów i to są one hitują nas, nie? Więc musisz być doskonały w parowaniu i być pewny swoich umiejętności, bo inaczej to twoja postać ginie od razu. Nie ma, nie ma sensu nawet próbować jej wskrzeszać, bo i tak będziesz musiał parować, mhm. więc e, liczyć tylko na tą kontrę. Mhm. Więc to jest taki mój take, że to jest e, jeżeli to jest coś nowego, może rzeczywiście do tej pory mało, mało gier było e, takich, które rzucały ci przeciwnika po, po, po pierwszej godzinie, który cię zabija, jeżeli nie, sp nie sparujesz e, uderzenia. No może to jest ten nowy take, ale generalnie mam wrażenie, że e, ta gra jest takim szkiełkiem, gdzie możecie sobie przyjrzeć się, kto ma zerowe pojęcie o, o grach, i ja nie twierdzę, że w JRPG, o gatunku, mhm. no nie? I próbuję zgrywać eksperta, e, bo to, to, to, to świetny jest przesiew. Jeżeli sobie przejdziecie przez media społecznościowe i poczytacie e, te genialne pomysły, e, genialne takeki na e, tych ludzi. Natomiast to też nie jest tak, że JRPG tylko były robione w Japonii i inne kraje nie próbowały. Na przykład dla mnie, bardzo fajnym. Przykładem, o którym mówiłem tutaj na Magieri, była gra kolumbijska Crystales, która jest chyba dostępna nadal w Game Passie, jest chyba też w Plusie dostępna, możecie ją sprawdzić. To jest taka bardziej yy, bajkowa konwencja malowana, rysowana dużo kwiatów, ale tam, były, tam była bardzo fajna mechanika z czasami i wydaje mi się, że yy, ona więcej zrobiła nowego z tym z tymi, takim, tam był taki trójkąt, gdzie po lewej stronie była przeszłość po środku była teraźniejszość, a po prawej była przyszłość tam sobie tym manipulowaliśmy dlaczego o tym wspominam? bo wiele ludzi nagle wieszczy, że Expedition 33 to będzie yy, coś, co ruszy ten skamieniały gatunek a to, to jest jakaś gówno prawda. to jest jakiś wyssany z, z palca bzdurny Bzurne hasełko, które widzę jest powtarzane od, od tych sześciu dni, bo Joder jest masa i to nie jest tylko Final Fantasy, i każdy, każda firma, czy Atlus czy Square, ma w swoim dorobku kilka też tytułów i kolejne serie w tej kolejnych seriach wychodzą kolejne tytuły, które oferują naprawdę dużo różnych podejść do, nawet ta jakuza, którą miałem, na przykład ja uważam, że to jest JRPG, tylko że ma walkę w czasie rzeczywistym. Więc mm, nie podoba mi się to, że jednocześnie umniejsza się wielu grom i na przykład bardzo mnie boli, mm, może nie jakoś osobiście tego, może to źle, bo, bo sobie za bardzo osobiście mhm. to podchodzę do tego, ale Psioczenie na finala 16 w tym momencie, który nagle jest odczciwiary osądzany przez wielu ludzi, a ja uważam, że on bardziej zredefiniował gatunek niż robi to na tym moment e, clear obscure. Na moment tych, Ale wiesz co, to wtedy wtedy zastanawiamy się, co, co, co oznacza to JRPG. Czy to oznacza To na pewno nie oznacza czy pe czy, turowej czy pewne... walki. To na no właśnie. nie znaczy walki, Dlatego tylko... ja bym na przykład powiedział, że to jest French RPG, albo French JRPG. Używając tego J nie jako, nie jako Japanese, że to musi być źródło w Japonii, tylko chodzi mi o pewien, pewien rodzaj, rodzaj gry. I, i, I wydaje mi się, że no. dla wielu to jest to być może jest odświeżające, no bo oni są przyzwyczajeni do tego, że jednak japońskie JRPG takie klasyczne powiedzmy tam ale gdzie oni się zatrzymali? Na, Dzi na, na dziesiątce? no, no to, być to... może właśnie bo ja nie wiem o tym, że no, się no, nie no, nie no, no ale, ale bo... słuchajcie, ale to jakby Taumatorcz na przykład też jest kurczę e, Wiedźmin to jest też JRPG, JRPG. Polish JRPG jakby nie. wydaje mi się panowie, że to co mówi Rafał jest e, szalenie trafne e, a przynajmniej ja się z tym zgadzam dlatego że yy, jakby jakby to jest JRPG, umówmy się tak, ja przynajmniej tak myślę, to jest JRPG yy, o, o Claire Obscure, jeśli chodzi o mechaniki. Ja się zgadzam, że ten, ten cały mechanizm yy, parowania i tak dalej to jest bardziej quick time events i zastanawiam się tak naprawdę nad tym, czy yy, nie sprawdziłem tego, kurczę, korci mnie, żeby to sprawdzić, ale nie wiem, czy będę miał w sobie aż tyle samozaparcia, ale czy na przykład, jeżeli gram drugi raz z tym samym bossem, albo, no bo nie wiem, powtarzam, tak, bo za pierwszym razem się uczę tych jego ciosów, to czy faktycznie on te sekwencje e, quick, e, właśnie parowania, czy na przykład tych podskoków są zawsze w tym samym momencie? Czy te jego ciosy, e, te sekwencje jego ciosów, które wyprowadza, zawsze to, jest, e, to są te same kombinacje nie, w tych to samych nie są momentach? Te same. Sprawdzałem to, to nie A, są te same. Okay. Bo... No. Podchodziłem mhm. kilka razy do, do opcjonalnego bossa i były. i różne postacie atakował w różnej kolejności. Okej. Okay. Też to, to nie jest. Y, to nie jest. Jego, jego sekwencje nie są zaplanowane z góry, że to zawsze ta sama walka. Ale to przeważnie to... mają jakieś mhm. kilka schematycznych ataków. No, A to powtarzają. też no, no, okej, okay. Ale, i, ale... I, i, I na przykład był taki. Nie wiem, czy się Czy Rafał już walczył, bo już to na 100%. Ale jest, y, jest taki przeciwnik taki tacy, tacy smukli rycerze, którzy, którzy najpierw nakuwają się, mhm. a później mhm. robią taki dosyć rytmiczne dwa zamachy i później jedno takie... I na początku to, to było dosyć dla mnie trudne, ale to, to, byli, to, byli, to byli tacy przeciwnicy, na których mi się najłatwiej w cudzysłowie grindowało, bo później ten, oni mają tak mało tych ruchów tych, tych dodatkowych, że te, tej sekwencji, tego quick time eventu jesteś w stanie się nauczyć i to robisz już później w ten rytm bardzo tak już naturalnie. Tylko, że później pojawiają się kolejni przeciwnicy i znowu musisz się tego uczyć. A jeszcze dochodzi ta kwestia to, no, nie wiem, no, są takie etapy, które są bardzo ciemne i na przykład nie wszystkich tych ciosów od razu, od razu widać, więc tu jest trochę taki, takiego utrudnienia graczowi w tym, że jak już jest, już czujesz się, że już jesteś taki, wiesz, już wiesz, kiedy masz nacisnąć parowanie i kiedy masz nacisnąć ten unik, czy e, uskok, to, to, to gra wprowadza jakby jakiś taki mały twiści do tego i, i, i sprawia... Ja nie mówię, że to jest jakieś genialne, tylko chodzi mi o to, że jest taka strefa tego komfortu, że nawet jak się czegoś nauczysz, to w pewnym momencie pojawia się kolejny przeciwnik, kolejny taki, e, taki ktoś, którego znowu też musisz e, tych ciosów się nauczyć. No i jest sobie pytanie, no nie? Czy, czy, czy ci to sprawia przyjemność, ta walka, czy ona jest dla ciebie satysfakcjonująca I dla mnie ona była satysfakcjonująca, bo gdyby nie to, to powtarzalność tych niektórych potyczek no szybko by mnie znudziła. No tak, A ja tylko miałem Damian, taką tylko satysfakcję, się, no że byłem coraz lepszy. Dla ciebie satysfakcjonujący jest też gameplay w Assassin's Creed Shadows, więc yy, myślę, że... No tak, tak ale, ale jednak... To mówię to, pół to, żartem, to różne natomiast... Różne już się tak nie zaperzaj, mówię pół żartem. Natomiast, yy, natomiast jeśli chodzi wiesz, o, o ten Claire Obscur, to ja uważam, że bardzo dobrze, że właśnie Rafał wspomina o finalu. Bo wydaje mi się, yy, i to jest moja intuicja, że Final ma dużo lepiej poprowadzoną fabułę. I nie chodzi mi o to, że... Bo to znowu, no, jakby mhm. ktoś woli ogórki, ktoś woli gospodarza córki. Yy, jeden ja lubi fabułę fantazy, drugi lubi fabułę Epoque, trzeci lubię, trzeci lubi anime, czwarty lubi coś innego. Natomiast chodzi mi o to, że... Yy, Powiedziałeś Damian, że no świetne postacie, ja się z nimi zżyłem. No okej. Okay spoko, twoje subiektywne zdanie, ty się z nimi zżyłeś. Ja mam problem, stary, ze zżyciem się z tymi postaciami, bo ja się dużo bardziej zżyłem z postaciami z finala, szesnastki. Szesnastki, tego najgorszego finala, który tak słabo został oceniony przez wszystkich. Natomiast... No, fabularnie to chyba był jeden z lepszych. Fabularnie wydaje mi się, że jest jeden, jednym na pewno z lepszych i, i, i na pewno generalnie jako gra, już abstrahując w ogóle od gatunków, to wydaje mi się, że jest naprawdę yy, bardzo udaną produkcją i no ale już nie chcę mówić o tym finalu, nie? Tylko, tylko wracając do, yy, do, yy, do Claire obskur, no to, to jakby ja tutaj z, jak, za dużo nie wiem o tych postaciach. nie I, i jakby to jest ten mój naj, naj, największy problem, że te informacje są bardzo zdawkowe, ja sobie muszę to rekonstruować na podstawie jakichś tam podstawowych informacji. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to też zgadzam się całkowicie z, jakby z tym, co mówi Rafał, bo to jest właśnie, i to właśnie wybrzmiało tak naprawdę. Rafał to powiedział i ty to powiedziałeś, stary, że jakby okej, okay. Zagraj w te nowe RPG, zagraj w te JRPG, które się ukazały na przestrzeni ostatnich, nie wiem, roku, dwóch lat. Zagraj sobie stary w Refantazio, zagraj sobie w Octopath Travelera, zagraj sobie, wiesz, pewnie Rafał jeszcze tą listę wzbogaci o dużo, dużo lepsze, dużo ciekawsze tytuły. No nie no, aż tak dużo to, to nie gram, ale no, chociażby wiesz. Ale nie ja widzisz, i... ale ja lubię na przykład. Ta... Widzisz, ja na przykład lubię takie japońskie RPG, które są, są taktyczne. Akurat tutaj nie ma mhm. taktyki, bo tu my nie rozstawiamy na planszy, No... Mówiłem, nie wiem, parę odcinków temu, że skończyłem po 70 godzinach Joannę Dark. Mhm. No to jest, tylko to jest zupełnie inna gra. I tam też jest grind. I, I dlatego w tych 70 godzinach to nie było tak, że ja miałem tą fabułkę, ona tam była ciekawa i tak dalej. I się delektowałem. Nią, mimo, że uważam, że ma naprawdę bardzo dobrą historię i świetnie wyanimowane e, sekwencje, które się składają, nie wiem, naprawdę na 45 minut filmu e, anime. Tylko, tylko tam też jest grind. I na przykład y, dla graczy, którzy, którzy no, jakby nie lubią grindu, że się tak wyrażę, żeby nie mówić ten, no to jest męczące. I, i, i czasami dobra gra bez, y, przez ten grind może dużo stracić, nie? ale jednak na tym poziomie podstawowym, takim normalnym, wydaje mi się, że ten grind jest, jest niemal niezbędny. Tutaj można można, jak się jest właśnie mistrzem tego parowania i tych uskoków, to pewnie grać bez, bez, bez tego granitu, ale no ta gra, właśnie to jest, te, widzicie, bo ja uważam, że faktycznie, może się zgodzę z tym, że, że, że, że ja, ja się akurat z tym nie spotkałem, więc to, to mnie Rafał zaskoczył z tym, że, że ludzie podniecają się się Clear Obscure Expedition 3, nie tylko, że to jest świetna gra i że jest zainspirowana właśnie japońskimi RPGami, tylko, że to jest jakieś objawienie, że Francuzi pokazali tym Japończykom, jak robić te gry. No, Ja się z tym nie spotkałem, więc ja się tutaj nie wypowiem w tym aspekcie. Ale uważam, że właśnie jest, jest coś moim zdaniem dobrego w tym, że ta gra, po pierwsze, ma, ma tą walkę, która jest oczywiście w, w tym układzie zainspirowana ale mimo wszystko, no coś dodaje. Coś, no, choćby te quick time eventy, jeśli chcecie je tak nazywać, a nie jakimiś reakcyjnymi elementami walki, bo tam jest, oprócz tego, oczywiście nie jest tylko to uskakiwanie, no bo jest to to strzelanie do, do tych słabych, słabych punktów. punktów, tak, tak, niektórych bossów, to właściwie tam, no to dojdziesz na przykład do, do latarnika, że się tak wyrażę, to zobaczysz też, że, że to jest jednak istotne, że właściwie bez tego jest bardzo trudno przejść tego bossa. Ale... No są nie no, też, mechaniki, ja, ja wiem. mechaniki uważam, że są walki, te takie na przykład gdzieś tam musisz nabić. E... Oprócz tego, że atakujesz, to ten atak kosztuje, ale możesz tak. zyskać punkty. Czy to e... w przypadku Gustawa, tego takiego, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale. Masz 10 sztuk tego i możesz ten bardzo silny atak tego, zużycie tego... No to potęgę, tak, potęgę but, there, ee, ee, tam. Ee, e, tak. Czyli takie powiedzmy, to są paski ładowania, nie? Załóżmy. Ale niektóre, niektóre ataki kosztują cię, y, załóżmy tam 5 punktów. Jeżeli strzelisz, no to będziesz miał 3 punkty, nie? Czyli tak. będziesz mógł zadać co najwyżej... Ja, to jest właśnie to z żonglowanie tymi... I jeżeli na przykład nie sparujesz, ani nie zablokujesz, tymi. albo nie masz jakiegoś tam... Umiejętności wszczepionej, czy to w. Teraz kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa i, i będzie mnie to gryzło. Mhm. Dajcie mi sekundę. Ten Lumine Point, tak? Czyli jeżeli nie masz tam wczepionej umiejętności albo. E w broni nie masz czegoś, no to, to nie będziesz zdobywał tych punktów bez, bez parowania. Tak, no ta, tam, tam, tam są jest, elementy te, są słabe punktów. Te, ta synergia działa, ja nie twierdzę, że słuchajcie, żeby była jasność, mnie się to podoba, ta cała synergia z e, wszczepianiem umiejętności, z e, masterowaniem ich i przydzielaniem ich kolejnym postaciom, e, dodawanie tych statusów, to wszystko, żeby, była, żeby też to wybrzmiało. Ja uważam, że to jest bardzo solidny bardzo dobra gra, bardzo solidny derpek. Tak. Robi tak. Ja uważam, że, że masterowanie tego systemu walki może dać w pewnym momencie mnóstwo satysfakcji. I jest taki jeden y, przeciwnik, który jest opcjonalny. Wiecie, tam, jak jesteśmy w tym, w tych, nie, to się Gestrale nazywają, te pędzelki takie, w mm -hmm, tej te, te tak. wiosce z tym areną. Tam jest ta przywódczyni, ta chief, y, ten szef tej. tej no ja tej jeszcze wioski, nie widziałem, nie. ale. Ale tam jest generalnie opcjonalna walka, którą właściwie y, y, no, nie jesteś w stanie wygrać, tak? ale ja już widziałem, bo gdzieś tam trafiłem na jakiś film, bo coś tam sprawdzałem, że po prostu ludzie mają tak opanowane właśnie, czy to parowanie, ale też nakładanie właśnie tych statusów, wiedzą jakie e, na co jest nie wiem, przeciwnie odporny, a na co jest wrażliwy. I to, w, no, tam, są, tam są niuanse, ale to jest, jak w, ka w każda dobra gra, no musi mieć te niuanse, nie? Bo, bo jeśli by się chciało właśnie grać na tych niższych poziomach trudności, to chyba są tylko trzy poziomy trudności, tak? Fabuła, podstawowy i nie wiem, może ekspedycja, tak się nazywa? Nie wiem, jak nazywa się. Ja gram na tym podstawowym i tak, czasami miałem takie chwilę zwątpienia, że mówię, no nie, no nie, nie, nie przejdę, no nie nauczę się. Ale później mówię, dobra, wykorzystam ten element, ja to mówiłem solsowy, bo chodzi o to, że mamy te takie flagi tych, tych, tych obozów, tych... Żeby odradzać przeciwników. Po, przez poprzednie... I to jest jak w solsach, czyli po prostu przeciwnicy się odwracają, ty możesz wrzucić tam i, żeś tak powiem, pogrindować, nie? I to jest i, i to jest element gry, nie? Aha. Jakby tego nie było, nie byłoby tych obozów, nie możesz ich uznać, to, to, to, by, to by po prostu dotykanie tych, tych, tych punktów nic nie zmieniło, nie? Że nie a tutaj się resetuje, więc, więc to jest niemal element ogniska, nie? Bo, bo też jest ten główny obóz, który różni się od właśnie no, podchodzenia do tych, do tych flag innych ekspedycji, który, który daje Ci te możliwości, właśnie, właśnie jak już odblokujesz tego kustosza, jak odblokujesz więcej postaci, możesz z nimi rozmawiać, możesz no, wiele rzeczy robić takich dodatkowych. Ja jeszcze nie znalazłem żadnej płyty gramofonowej, ale tam jest taki stary, stary gramofon i, i mam nadzieję, że w końcu odpalę jakąś co? edit piafę albo e... coś w stylu. Jedna była za pokonanie opcjonalnego przeciwnika w Paryżu. Nie wiem, czy go trafiliście. To był ten mim taki. Mhm. No to się nazywa Paryż Ty kolumier. I drugą znalazłem tak, chyba tak. po pokonaniu bossa w... No to znaczy na pewno to jest... Hmm. Na pewno w tej, w tej Flying Waters znalazłem drugą płytę. Także Aha. ja mam dwie płyty. E... No widzisz, bo to jest też ciekawe jak, to, jak ta gra jest zbudowana jeśli chodzi o tą dużą mapę, gdzie widzimy i chodzimy właściwie jak właśnie w japońskich RPG-ach, a później jak wchodzimy w te lokacje, które są tymi instancjami, które są pełne rozgałęzień, jakichś takich ukrytych rzeczy. Wiesz, dużo rzeczy można mhm. przegapić, nie? Tak, jest... jest. Ja, ja przegapiłem te, te rzeczy, natomiast ja, ja powiem tylko jeszcze, yy, y, dodam y, jakby do tego, o czym rozmawiacie, że tak naprawdę, wiesz, to, to nie o to chodzi, jakby, wydaje mi się, że nikt z nas nie mówi o tym, y, że ta gra jest słaba czy zła, czy, czy przez fakt, że ona się odwołuje gdzieś tam do, do Jotterpegu. Wydaje mi się, że jakby kluczowa rzecz to jest taka, o której powiedział Rafał, że y, dla niektórych ta gra, można odnieść takie wrażenie, staje się jakimś mesjaszem y, jakiejś zmiany w JRPG-ach, podczas gdy tak naprawdę moim zdaniem ona w dużo większym stopniu korzysta z y, dorobku y, tych różnych JRPG-ów, a to, że y, wiele ludzi w nią zagrało y, wynika stąd, że po prostu... Teraz mi przychodzi na przykład do głowy Visions of Mana. No przecież ten cały motyw z Eskiem, który, który, na którym sobie pływasz, czy, czy z którym możesz na niego wsiąść i sobie biegać, yy, wiesz, po tej, po tej dużej mapie. No co, jakby to jest wzięte z yy, Visions of Mana? Jak też pływasz po całej wielkiej, mówię o tej najnowszej wersji, tej, nie z zeszłego roku, czy, czy tam z y -hmm, sprzed y -hmm. dwóch lat. Yy, jakby to jest jeden do jednego wzięte. Yy, te, te menusy w ten charakterystyczny sposób pokazane w trakcie walki, te, ten taka takie charakterystyczne zakrzywienie perspektywy wyjęte y, żywcem z y, metafory fantazji. Ja nie mówię, Toż, że to tak. jest zarzut, tak? ja nie, ja nie mówię o tym, że, że to jest źle, że twórcy to robią, ale jakby no nie wiem, ktoś kto gra w JRPG po prostu momentalnie znajduje wiele motywów, które już gdzieś widział. Y, I oczywiście pewnie tym nowym motywem i tym nowym y, elementem y, gameplayowym jest y, ten cały, y, y, ta cała kwestia z parowaniem, skakaniem, to parowanie też ma kilka później, że tak powiem, różnych oblicz. Natomiast tylko umówmy się, każdy JRPG jakby definiuje swoją tożsamość na swój sposób. Są tak. jrpg które są oparte na turowej walce właśnie w taki sposób trochę podobny do, do, do, do, do, do, do tej Claire Obscur, a są gry, i y, y, y, y tutaj masz na przykład, nie wiem, y, Octopath Traveler'a, w którym też masz postacie z boku, taki klasyczny Final Fantasy. Widzimy postacie z jednej strony, z drugiej strony, wybieramy po kolei każdą postać i wybieramy jakieś skille. Masz gry, z, gdzie masz walkę praktycznie jak w Slasherze, czyli, nie wiem, Final Fantasy XVI, a masz gry, w których masz w ogóle jeszcze ten aspekt przestrzenny, że tą całą drużynę swoją gdzieś tam y, poruszasz po tej planszy, nie? No masz aktywną pauzę, jak w y, Final Fantasy 7 w remake'u. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby wydaje mi się, i ja się zgadzam z tą, yy, że tak powiem, yy, diagnozą yy, Rafała, że w taki jakby nagle jakby można odnieść takie wrażenie, że oto pojawiła się gra, która pokazała tym debilom japończykom jak się robi jrpg Cieszę, że to jest znaczy nie europejska gra. Właśnie. Znaczy nie, no taka jest, taka jest narracja trochę. Ja yy... może, może to jest kwestia mojej bańki na X. Musi ale... być kwestia bańki, bo ja się w ogóle nie spotkałem z tym. A wiesz, jeszcze jest ciekawe, że yy, twórcy nie używają nigdzie w opisie gry, a nie tak tego, że to jest francuskie JRPG, albo lubicie gry JRPG, polubicie naszą grę. Ale wiesz, ale no okej, okay, w... tylko, że może nie używają tego dlatego, bo dzięki temu w to zagrałeś, nie? I ja sobie myślę Damian, jak wiele JRPG-ów ominąłeś tylko dlatego, że miały etykietkę JRPG. Jak no wiele... No to właśnie ci powiedziałem min minutę temu powiedziałem ci o Joannie Dark pewnie ze dwie godziny temu mówiłem o Xenoblade Chronicle X Każda z ale tych to gier jest gry. Wiesz, To są wszystko. No tak, ale chodzi mi o to, że jak wiele nowych gier JRPG ominąłeś spodziewając się, i ja tego nie mówię jako zarzut, nie? ale no jakby no, no, no, okay, spodziewając okay. się tego, mm -hmm. że na przykład to będzie grind, to będzie nastawienie na żmudne levelowanie, to jest gra na 50 godzin i ty nie masz na to czasu. Wiesz, też się pojawiają takie argumenty, widziałem też w komentarzach, że wszyscy mówią, no nareszcie no. to jest gra na 20 godzin, więc ją będę mógł skończyć i tak no, dalej. No nie wiem, ile, ile ci zajęło przejście tego metafora refantazją? No, ja nie skończyłem. Jest taka ja nie go... skończyłem metafora refantazji no, ale to jest jedyna gra, w którą zagrałem w demo, no nie? I, i, I nie sięgnąłem po pełną wersję, bo tak naprawdę po żadną inną nową grę, jeśli właśnie tak można powiedzieć, z, z, z tych JRPG-ów nie sięgnąłem, no nie, więc. więc ale masz, w game... No, no... Sorry, masz o... game Passa, zagraj sobie w game Passie w Octopuffa 2, zagraj sobie w game Passie w Star Ocean. Tam trochę jest tych JRPG-ów, wiesz, które. Personę masz czwórkę, od której ja się troszeczkę odbiłem, no ale to, to bardziej z uwagi na pewne jakieś rozwiązania estetyczne. No nie, no ja, ja to rozumiem I, i Octopath Travel to jest w ogóle świetna gra i, i, i wiem o tym, ale to nie mówię, że to nie jest gra dla mnie albo że, że nie zagram. tylko chodzi mi o to, że ja nie kieruję się y, takimi prostymi y, y, wie, że założeniami, że jest jakaś gra w jakimś gatunku, to na pewno w nią zagram, bo, jest, bo ja nie mam... Je, przez nie, lata, ja bym powiedział, że no tak jest jakaś gra. Nie ma gra, gatunku. Ja bym powiedział, że jest jakaś gra w określonym gatunku i ty w na pewno nie zagrasz. Ja bym odwrócił to, że nie do zasadzie, że jakiś gatunek, to ty na pewno no nie tak, zagrasz. No tak, Football Manager. No Football Manager na pewno nie zagrasz. A ja zagram, a ja właśnie to tym się różnimy. Ja zagram zasadniczo w każdą grę, a przynajmniej sprawdzę każdą grę i najwyżej po prostu stwierdzę, że to nie jest gra dla mnie. Ale, ale jakby tak. nie mam z tym problemu, żeby wiesz yy, sprawdzić. Mhm, mh. Ja, ja uważam, że, że to jest świetna gra, i, i, i jeśli ktoś obudził się i no też, też, 2025. Jeśli ktoś się obudził, właśnie i teraz stwierdzę, że y, tak jak chyba już każdy to, to z naszych uspadło, że obudził się i pokazał Japończykom, jak robić te, te gry, no to to pewnie jest błędzie. ale generalnie uważam, że, że ta gra trafiła w moje gusta, nie dlatego, że nagle się okazało, że ja mam jakiś taki y, y, ukrywany i y, y, skrywany przez wszystkimi, y, nie wiem, miłość do japońskich rpg tylko się do tego nie przyznaję, a, y, y, y, tylko po prostu wciągnęła mnie ta historia, wciągnęła mnie ta tajemnica, spodobały mi się te postacie, y, być może y, dla jednych jakieś dramatyczne momenty to no, nie, są, nie są aż tak dramatyczne, dla nie, taj, taj, taj, taj, nie mówię to o Tobie już, tylko w ogóle generalnie mówię, że, wiesz, że, że, że, że że uważam, że po prostu to, co ja dostaję do tego w tym pierwszym akcie, te zmiany, te twisty, te nowe postacie, które się pojawiają, że to jest intrygujące i że to, i to jest dla mnie jakaś taka zagadka. I y, też w tej dyskusji w sumie aż tyle się nie zastanawiałem właśnie nad, nad tym wydarzeniem na tym oryginalnym miejscem. Na, na Dla mnie zasada była taka, że ja myślałem po prostu o tym, że jest ekspedycja, której celem jest powstrzymanie tego kataklizmu. I kto za tym kataklizmem stoi, to jest nieistotne, jak samo po prostu dojście do celu. I ta droga, no to jest gra, która ma w tytule wyprawa, ekspedycja. Więc ta droga, ta przygoda, te wydarzenia, no to też jest esencja tego, wiecie, no to, więc... Ja jeszcze e, chciałbym są... parę rzeczy powiedzieć. Mm -hmm. Bo, bo tak coś czuję, że chcesz podsumowywać, a ja jeszcze bym parę rzeczy powiedział. No jasne, nie, nie, nie, nie. E Dla mnie bardzo, bardzo e dobry ost. Muzyka jest super. E o tak. Jest, chyba za nią odpowiada Jessica Curry, ale nie jestem na 100% pewien, bo... Y Ona jest taka wielogatunkowa, nie? Że czasami takie trochę elektryczne, a czasami takie... Jest naprawdę nie? bardzo dobra i y, miałem taki moment, że ja sobie gdzieś tam na tej mapce, bo wspomniałeś o tej płycie rzeczywiście możesz sobie w obozie słuchać, y, no na razie mam tylko dwa utwory, więc to nie jest jakaś tam wielka y, różnorodność, ale sobie stałem na mapce i słuchałem rzeczywiście muzyki i jest super. Y, Polecam. Jeżeli jest gdzieś dostępna, bo nawet nie sprawdzałem. Jeżeli jest dostępna, to sprawdźcie sobie, po prostu posłuchajcie. Jest, jest, jest, jest świetna. Eee, to po pierwsze. Po drugie można do tych lokacji wracać. Tak jak powiedziałeś, że to tak eee, przy fladze obozowiska się odradzałeś, to ja miałem taki moment, że sobie się cofnąłem po prostu przechodząc już drugą lokację. Cofnąłem się do, zobaczyć, czy, czy da się do pierwszej wrócić. Rzeczywiście, gdzieś tam otworzyłem jakiś most, wróciłem sobie. Nie będę musiał przechodzić drugi raz przez te eee, Flo flooding Waters e, Flying Waters Tylko mm -hmm. cofnąłem się po mapie i wróciłem Do Spring Meadows I gdzieś tam jeszcze Przeszedłem sobie raz przez to I, i zebrałem wszystkie Co się dało zebrać Te levele są bardzo fajne Bo tak jak wspomniałeś one są, To jest liniowe No bo to jest JRPG, Czyli e, to, to to się wiąże, ten tytuł zazwyczaj z, z tą silną narracją i liniowością, ale mają rozgałęzienie, gdzieś tam można sobie coś znaleźć, jakiś tam dodatkowy sub-boss jest, albo, albo po prostu mm, coś jest w rodzaju... To są też niektóre, bo mamy ten, tą, tą możliwość tego yy, skakania tego i podciągania silinką, tak. Są takie, yy, to się nazywa po angielsku paint cage, czyli coś w rodzaju takiej prymitywnej zagadki, którą E, musimy znaleźć punkty, które musimy zestrzelić, żeby tą klatkę otworzyć, tak, tam jest tak, jakaś tak. znajdźka, e, chyba w moim wypadku to było jakieś jakaś, jakaś włosy czy coś, bo nasze postaci możemy przebierać, mamy, albo możemy kupować stroje, bo są też sprzedawcy, albo możemy e, znajdywać te stroje i fryzury, e, mhm. ale jedna rzecz mi się nie podoba. Y przeszedłem ten fragment, to było pierwsze, pierwsze moje wyjście na plażę i na plażach na plaży czekała na mnie sekwencja zręcznościowa bieganie po takich belkach e, latających w, w wodzie później latających w powietrzu kładkach, kołach e, po, przez które trzeba było przeskakiwać i to nie jest ta eksploracja jest spoko, dopóki nie chodzą po ziemi, natomiast takie zresznościowe skakanie, no dało się to wykonać, ale nie, nie sprawiało to przyjemności. Eee, czuć było tutaj, że to nie jest eee, to nie jest najmocniejszy punkt te, tego tytułu. Nie wiem, czy mieliście okazję próbować tych torów przeszkód. Za to dostałem strój... je, Na, na, na drugim etapie tam próbowałem skakać ten na do wniosku, że nie ma czegoś takiego, jak taki snapping przy, przy, przy skakaniu, bo po takich, takich kolumnach miałem skakać. Zresztą, mhm. że, że nagroda nie jest warta, bo to była jakaś opcjonalna rzecz, być może coś ciekawego, Ja, ale... ja wygrałem strój yy, taki plażowy, no bo to, to A, ciężko powiedzieć, ulela. żeby to był jakiś taki... Ale strój plażowy. No nie mówimy tutaj o bikini, tylko właśnie, ten nie, Belepok. Belepok taki. No jest całkiem okej, okay, bo to taki jednoczęściowy kostium kąpielowy, powiedzmy. Mm. No. E, mm. I tutaj um, czuć właśnie, że to tak strasznie przypominało. Um, no, no, ten budżet było widać, no, że to nie, to, to, to nie było dopracowane, że ta postać się nie przyklejała do tych bolej, tylko po prostu. E, to przypominało mi, no nie wiem, no jakieś skakanie z Robloxa, no kurde tak, e, tylko że oczywiście no mm -hmm. modele postaci i animacje trochę lepsze, ale, ale mniej więcej ten sam feeling był. E, tak. Także takie warte te wspomnienia, bo uważam, że mm, wizualnie gra e, od menusów, od tego user interface poprzez e, wybory artystyczne, jeżeli chodzi o przedstawienie m, tych, tych lokacji, mapy, to wszystko jest top notch. To jest, to jest naprawdę rewelacyjnie tak. e, spięte, wizualna. Na pewno nie można tej grze odmówić e, spójności artystycznej. I tak. wizualia z muzykiem, z dźwiękiem grają. To jest naprawdę bardzo e, wyróżniająca się gra AA. E, my tutaj ją porównujemy do na pewno wiele droższych gier Square Enix, ale to też nie jest przypadkowo, bo to są trochę tak jakbyś, no, porównujesz no, superprodukcję z czymś, co tą superprodukcją nie jest, ale dostarcza i mierzy się w wielu mi miejscach i na pewno będzie zapamiętana. Także słuchajcie, no, że jakiś taki, e, tak mi się wydaje przynajmniej, że wszyscy troje stwierdzamy, że tu jest ciekawy, w różnych aspektach mhm. nam się bardziej podoba, w innych mniej. Każdemu w coś innego pewnie nie gra. E, I jestem zaskoczony, że najbardziej entuzjastycznie do tego tytułu jest nastawiony Damian. Ja się spodziewałem, a ja, że A ja chciałem podziękować Wam i podziękować Juliuszowi, że właśnie że przedstawia taką, że, że nie spijamy sobie z dzióbków opinii, no nie? że każdy właśnie. Tylko, że każdy coś, coś innego mówi, że, że Juliusz, który e, pewnie no, w innych. E, nie wiem, to no, w innych grach właśnie. E, dostrzega pewne rzeczy i tu też dostrzegał te rzeczy, właśnie które wymagają dopracowania i to mi się podoba, no nie, że, że była ta, ta energia w dyskusji, aczkolwiek ja jestem być może prostym graczem, no nie, że mi się właśnie podoba taka mechanika, że podoba mi się to, że te postacie, ja właśnie wspomniałeś o tym budżecie, znaczy, że, że to może być właśnie mniejszy budżet. No jest na pewno mniejszy, ale mniejszy jednak budżet, nie, nie oszukujmy się. Tutaj. Ale mieli ten rozmach, że zatrudnili takich naprawdę aktorów no Powiedzmy, też można powiedzieć, że AA, nie, nie AAA, nie, nie jakiegoś deroka i tak dalej, ale dobrych, nie, znanych y, aktorów, dwa, te postacie, te twarze no świetnie są wykonane, świetnie zanimowane. I, I też zastanawiam się, ile tam jest inspiracji prawdziwymi postaciami, bo to już że ustalono, że gusta wygląda jak, jak e, Robert Pattinson z, z latarnika. Tak? Czy tak się nazywał ten latarnik? Ten Lighthouse? Nie Lighthouse. Tak z tego filmu, czy, czy tam jedna jakieś nie wiem, jakiejś tam dziewczynie widzę, nie wiem, młodą Penelope Cruz, czy coś w stylu, to nie. są to pewnie jakieś, moje interpretacje. Znaczy, ja, ja myślę, że zapominamy chyba, jak mówisz o tych aktorach słynnych, którzy, czy, czy powiedzmy jakoś tam rozpoznawalnych, którzy występują, no to zdaje się powstanie, nie wiem, czy w tym roku, czy, czy w przyszłym ma powstać, nie wiem, czy serial, czy film fabularny, w każdym razie normalne, takie filmowe przedsięwzięcie związane z tą grą, więc, więc, wow. więc wydaje mi się, że, że wiesz, że być może to jest element jakiegoś większego deala, który się, który się tam produkcyjnego, mm. tak, który się gdzieś tam odbywa w związku z tymi różnymi mediami. Natomiast ja na koniec bym powiedział tak, że bo, bo też słyszałem takie głosy, że też zażartowałem sobie i tak mówiłem, że to są twórcy, którzy zostali wywaleni z Ubisoftu i, i, i, zrobili, i zrobili tą grę. Chyba, chyba coś tam jest na rzeczy. Chyba, chyba część z nich chyba pracowała, ale wydaje mi się, że jakby to porównanie, bo, bo ja już nawet nie chcę porównywać do, do Square Enix, bo wydaje mi się, że Square Enix jasne, to jest wielka korporacja i tak dalej, ale z całym szacunkiem to wydaje mi się, że Square Enix jednak mimo wszystko jeszcze nie zamienił się w Ubisoft albo w te... W te... To jest oczywiście duża korporacja, to jest oczywiście firma nastawiona na zysk, to jest firma, która jakby, której to chodzi, no ale wydaje mi się, że pod wieloma względami, nawet jak się spojrzy na ten na te finale mniej, bardziej udane i tak dalej, no to wydaje mi się, że jednak że jednak tam ta jakość nie tylko polegająca na tym, że mamy świetną grafikę, świetny gameplay, mnóstwo znajdziek do znalezienia, ale jednak no, jakąś fajną w tą fabułę, no, jakieś te postacie takie bardziej z krwi i kości, nie, versus nie wiem Ubisoft, który po prostu tworzy no taki produkcyjniaki, tak to nazwijmy. no to, to, to jasnym jest, że Claire się, się na tym tle wyróżnia, tak, że jakby to nie jest, ja, ja nawet, dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest gra AAA, A, AA. A, uważam, że to są w ogóle jakieś absurdy, tak? nie ma sensu o tym rozmawiać, to znaczy jasne, wiadomo, no, jeżeli ktoś lubi triple AAA, no to okej, okay, tylko że umówmy się, no triple AAA to jest tak, jakbym chodził do kina tylko i wyłącznie na, y, nie wiem, y, obrońców Galaktyki, Supermana i, i inne tego rodzaju produkcje, tak, y, więc y, spoko, tam też mogą być dobre rzeczy, czy, czy, czy ciekawe, ale zasadniczo to są jakieś tam y, y, no właśnie AAA, te blockbustery produkcyjniaki nastawione na masowego odbiorcę. Natomiast tutaj wydaje mi się, że jednak i graficznie, i ja się zgadzam całkowicie z, z tym, co też Rafał mówił o tych elementach zręcznościowych, czy, czy powiedzmy platformowych, to, to nijak kompletnie się nie spina, to kompletnie nie pasuje. Okej, okay, no dodali to, bo czasem w tych jrpg też tak jest. No, wydaje mi się, że w Visions of Mana też jakieś były takie elementy quasi zręcznościowe, chyba lepiej jednak zrobione niż, niż w Claire Obscure, aczkolwiek w dalszym ciągu też miałeś wrażenie, że okej, okay, no dobra, one są dodane, no bo powiedzmy są dodane, ale ani to nie jest mhm. Sonic, ani to nie jest Super Mario. To jest po prostu jakiś tam element, który ma urozmaicić gameplay i, i tyle, i ewentualnie dać jakieś tam y, dodatkowe aktywności. Natomiast koniec końców wydaje mi się, że to jest znaczy nie wiem, no ja, ja bym chciał, żeby w ogóle te interpretacje, o których mówiliście szczególnie Rafał, żeby to się sprawdziło, bo, bo wtedy bym sobie mógł usiąść i powiedzieć no, kawał gry to jest gra, to jest produkcja wiesz. to jest historia, to jest historia która historia zerwała tupeci tak, tak, tak, natomiast hmm. obawiam się, że tak może nie być natomiast w dalszym ciągu uważam, że gameplayowo to się broni w to się gra przyjemnie, to jest, na pewno, to jest na pewno udana gra, byłbym troszeczkę bardziej ostrożny z, tymi, z tym mówieniem, że to jest jakieś tam, przynajmniej dla mnie, top 3, nie wiem, nawet top 5 tego roku. Może może będzie w top 5, może niekoniecznie, natomiast wydaje mi się, że, że, że w tym roku zapowiada się naprawdę kilka bardzo, bardzo ciekawych produkcji. A tak jak Claire Obscure jest pewnego rodzaju dla nas zaskoczeniem, to wyobraźmy sobie, że w kolejnych kwartałach, w kolejnych miesiącach też mogą się pojawić zaskoczenia. Może nawet jeszcze lepsze. Pamiętajcie, nie wiem, ja teraz jak sobie myślę o tych zaskoczeniach, nie pamiętam jak się ta gra nazywa, ale jest taka gra walki, która, taka dynamiczna gra akcji, taki slasher, nie? Gdzieś tam wzorowany jakąś tam, nie wiem, czy japońską, czy czy chińską mitologią i, i, i, i myślę, że to też może być ciekawe, chociaż z drugiej strony, jak teraz o tym myślę, to niestety już, już, już mam jakiś odruch wymiotny, bo mi się przypomina yy, ta gra o małpie. Wow. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie. Black Meaf. Black, Black dokładnie. Ale szybko wyparłeś swoją grę roku. Znaczy nie, no ja jej nie wyparłem, stary. ja ją doceniam, tak? Tylko, że ja, ja po prostu w dalszym mm. ciągu nie jestem gotowy żeby wrócić. Natomiast cały czas moim mokrym, niespełnionym snem pozostaje Aha. Sekiro. I, I myślę, że ja zagram w to Sekiro. To... A ty nigdy nie grałeś w Sekiro? Znaczy grałem w Sekiro, ale jakby wiesz, ja mówię, że skończę po prostu. nie? Aha, rozumiem, rozumiem. Że, że... No właśnie ja, ja, ja wiem, że, że macie mnie za, za mistrza gier i że jest w ogóle najlepszy, no jesteś, by no. na hardzie. Ale kurczę, ja też, ja też yy, przyznam się, że ja nie lubię tego parowania. Ja jestem cienki w tym. I w ogóle teraz ja, ja gram na, na, na padzie od Xboxa, ale zastanawiałem się, czy na przykład nie lepszym byłoby wyborem grać yy, tym dual piątką. Czy on nie ma lepszych przycisków. Nie wiem, słuchaj, czy ale parow Reaction time Ale, ale parowanie nie jest złe. Jakby w sensie, znaczy ja, znaczy, ja rozumiem, że oczywiście ono może sprawiać trudności, tylko nie wiem, może to taka podpowiedź z mojej strony. To wszystko jest mega rytmiczne. Te, jak, jak już zobaczysz yy, ten powiedzmy schemat ciosów i sobie w głowie zaczniesz odliczać rytm, to parowanie tak. przestaje być trudne. Bo jakby to jest wszystko mega y, jakby rytmicznie zrobione. I to jest jakby to jest kwestia... Oczywiście no rytmika jest y, takim przedmiotem, który nie jest nauczany w polskich szkołach, y, chyba że chodzisz do szkoły muzycznej, ale, a, ale generalnie to wszystko jest oparte na rytmie, odparte na rytmice. To jest tylko kwestia rytm, no to wiesz, to, to, jest, tak. to jest podstawowy rytm, to jest liczenie do czterech. No, jak umiesz liczyć do czterech, to, to sobie poradzisz. Nie, ale to nawet nie no jest trzy tak, czwarte, no i... no, bo, bo jakby w piosenkach masz, jak masz smutne piosenki, to masz trzy czwarte, jak masz wesołe piosenki, to masz cztery czwarte. I tam wariacje oczywiście, nie? Ale tutaj to tu jest, tu jest mega proste. To, no, to wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. no to co, panowie, pewnie do, do, do Claire Obscure Expedition 33 33 wyprawy. Jeszcze, jeszcze wrócimy mm -hmm. I, i, i mam nadzieję, że, że ta gra się rozkręci w tym drugim akcie. No nie wiem, chyba pewnie klasycznie będą trzy akty, bo ten pierwszy akt, ja nawet trzy do pewnego momentu się wiedziałem, że gra... Trzy że jakiś epilog jeszcze jest. Tak, tak. Bo to wygooglałem, I, wiesz, jak i... doszedłem do tego drugiego aktu, to tak mnie ta ciekawość zżerała i tak sobie myślę, dobra, zobaczę, i how many acts mm -hmm. or, nie? i tam no. Ale też jest ciekawe, że, że zobaczcie, nie, nie doczekaliśmy się żadnych spoilerów, że może ta tajemnica nie jest na. No co pokazuje tak, tak istotne, jak. Co pokazuje, że jednak killer, ma rację z tą fabułą. No tak, ale wiesz co, ja wolę sobie te oczekiwania sobie niżej zawiesić i, i je przeskoczyć. Nie wiem, czy, czy niż, niż uderzyć się o nie w głowę lub potnąć, nie, wiem, cokolwiek. Więc zobaczymy, no zobaczymy. Na razie jest dobrze. Na razie, na razie czuję, że to jest gra, która. E, którą e, chciałbym mieć na w swojej kolekcji, zastanawiam się, czy jakby nie była jakaś promocja, to bym sobie jej nie kupił, bo jak się okaże, że mi się ten darmowy Game Pass skończy, to, to, to no to co? No to co w tym no Ale to Chyba jakaś nawet fajna odnowy. kolekcjonerka jest. Tak? No tak, gdzieś tam mi mignęła, że jest całkiem ładna. Z, e, z na przykład z tą e, z luną, taką fajną? No to jest twoją ulubioną rzecz, o właśnie znaczy, pytanie, jaka jest wasza ulubiona się... postać z sofar? Ale wiecie, ja nie wiem, jak się wymawia te imiona, Lin. bo tak teraz sobie uświadomiłem, że. że... Leon. Co tam jeszcze jest? Ciel. Ciel, Ciel bardzo fajna. Właśnie to jest Ciel, to jest ta Penelope Cruz. Moim zdaniem. Nie, ona jest straszna. Ona wygląda jak ta postać, jeżeli, jeżeli to jest, fakt... bo to jest ta, którą na końcu dołączasz, nie jako ostatnią. W tej, w tej wiosce chyba, jak tam masz tą arenę, nie? dobrze No pamiętam? czy ona się pojawia jako, jako, jako osoba, z którą mamy walczyć, a później się no, okazuje, no, że ona... Też no jest właśnie w tej skorytki. wiosce tak. tych pędzli. Tak, <laughs> tak. opędzlowali. Tak. Ale no to mi się ona stary, na wielu ujęciach, ona wygląda jak postać z, z tej gry kurde i mam na końcu języka od Microsoftu od um, Petera Molinu jakąś jak to się... no wiem mówisz o Fabulę fable, no, nie, nie no wygląda ci. jak z fable z długimi włosami z tej gry no nie za kropkę ja proszę nic nie się mogę powiedzieć tak powinna za bardzo. Lun tak jest fajny jest, jest najfajniejsza mi się najbardziej jest y ja mam na razie trójkę jeszcze nie mam stiel mm -hmm. i no dobra no Lun uratowała w pewnym momencie Gustawa e mają ze dwa dialogi między sobą, ale ja nie, nie jestem w stanie nawet o za bardzo czegokolwiek powiedzieć w sensie, no jest stromatyzowany tym lądowaniem była taka Normandia dla nich e, ta dziewczyna, ta młodsza ta nastolatka, Mayli e, Po Mayel Mayel Mail. Mail. to jest mail stary nie, bo w zasadzie to nie powinno się po francusku wymawiają Mael więc proponuję grać w wersję francuską Naprawdę <laughs> No, Rafale To tam oni mają też ze dwa dialogi, trzy i dobra, jakieś takie ojcowskie e, uczucia Oni są jakoś on, bo... spokrewnieni w ogóle No, oni adoptowali ją no Ze swoją siostrą adoptował, tą, to opiekowali się tą dziewczyną mm -hmm. Jego, jego siostra jest tam powiedzmy zarządcą tego całego miasta. Um, tak, tak. Ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. No, naj, z, najbardziej tam się podoba rzeczywiście Lun, tak? E, wizualnie. E, a najfajniej mi się gra chyba Maili. Bo ma na, naprawdę bardzo ciekawe te, te postawy, i. i mm, no. Tam no można... ja szanę, że, że ta e... gra nie Lund, pozwala grać czterema postaciami na raz bo tam pewnie trzeba żonglować nie? ale można tam jest taki motyw, trójkę. że jak na przykład tymi trzema postaciami zginiesz to wtedy jeśli tak, zostać to jest jeszcze zapasowa, tak, to... Ta. i to się czasem przydaje bo czasem, z, zwłaszcza jak grasz na przykład za pierwszym razem z jakimiś nowymi przeciwnikami których się musisz dopiero nauczyć i wtedy rzeczywiście łatwo jest o, o, o właśnie o niesparowanie jakiegoś ataku, jakiś tam zły timing i tak dalej. I wtedy na przykład jesteś, wiesz, tak na granicy i wtedy wchodzi cała na biało Ciel i, i wygrywa, bo to jest moja naj, chyba najmniej lubię tą postać. Tak. Jeszcze potem będą inne postacie, ale już nie będziemy spoilować Rafałowi. Chciałem ci powiedzieć już, że na stronie expedition33.com jak sobie klikniesz na postacie, to jest cosplay guide. Jakbyś chciał sobie zrobić cosplay. E... Lun. Między innymi. są te proste stroje tamte W ogóle odblokowaliście dodatkowe stroje, na przykład takie, właśnie tych mimów. No Bo ja tych, na przykład Gustawa przebrałem w pędzla. No. Ja mam na no razie da... stroje kąpielowe tylko dla dwójki. No. Skąd je masz? No właśnie to jest to, że my jak gramy, Ja w ogóle to my wy mówicie mówisz, że pod... Widziałem gramofon, że stoi, ale ja nic nie odblokowałem. No ale podchodzisz do gramofonu, chcesz go odpalić, ale nie masz płyty no, no tak, i co Ale Rafał zrobić? już ma dwie. A jeszcze do, do gramofonu Ra... nie doszedł. No. Rafał nas zawstydzi i zrobi platynę, zanim my skończymy tę grę. No, no, to nie, jest bardzo nie możliwe, nie. wiesz. To, znaczy skończyć to może skończymy, ale wiesz, ale, ale to, że Rafał zrobi platynę, to tak. Nie no to, to, to, to jest pewne. no. no. Panowie, dziękuję wam serdecznie za, za tę ożywioną dyskusję dotyczącą Clare Obscure Expedition 33. I Dzięki. mam nadzieję, że, że takich dyskusji będzie więcej. Galacticos, no, Galacticos, górą. wiesz, ja wiem, że ty wolisz Barcelonę, ale dla mnie zawsze Real Madrid. Liga Mistrzów czeka Arsenal Barcelona. przegrał dzisiaj z Paris Saint-Germain. Ale bardzo minimalnie. No, tam strzelili bramkę później na jeden-1, ale finalnie nie uznano, bo spalono. No, ale to musimy zostawić taki rodzic, To Specjalny odcinek będzie piłkarski. Zróbmy za, to. Nie, za... zróbmy to. Po, po li, po Lidze mistrzów, jak już, jak już Albo przed finałem taki e... tak, tak, nie? Tak. No, Dziękuję Juliuszowi. Dziękuję, dziękuję panowie. To dziękuję była prawdziwa przyjemność Kulki. móc z wami Dla mnie również spędzić, Pan... spędzić ten wieczór nie wiem ile... <laughs> zamiast z żonami. <laughs> no, trzy godziny nami, na liczniku, nie. panowie. Nie jest no, źle. No. A ja jeszcze mam nadzieję, że wbiję chociaż tak z pół godzinki. No ja też, ja, ja, ja, ja, ale, ale ja chyba w World of Warcraft. Mhm. No to co, <laughs> się za tydzień. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu i, i takich rzeczach. Cześć. Hej. Trzymajcie cześć. się. Cześć.